Odsuszanie. Dobra, odsuszamy. Oddychamy. Nie oddychamy.、No、to bez sensu. No dobra. 10 sekund. t a 10 sekund. Zaraz wchodzimy. Chyba ty. No dobra. No to jedziemy z tym koksem. Witamy i zapraszamy na Megafon e x t r a Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas. h a l o Dziś przed mikrofonami dwóch ludzi trzymających władzę. Czyli ten, który zaczął kilka lat temu biznes ankietowo-hazardowy w polskim podcastingu, i tamten, który przejął po nim schedę i trzyma biznes twardą ręką. Przed mikrofonami Filip i t o m e Największy、no、ankieterzy podcastowego szemrańnego e ś w i a t k a Serdecznie witamy na Gafun Akstra. Zajadamy się w sobotę wiekowcem l własnym, domowym, świeżo zrobionym jeszcze ciepłem. Paszczetem zajęczym. Jak nie zajęczy, to zaryczy. I będziemy dzisiaj ryczeć w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym megafonie Ekstra. Dziś Sobota Wielkanocna 2013 rok. No i cóż, wracamy, wracamy. Może jeszcze nie na stałe, o tym może kiedyś później, ale wracamy. Ten p a s z t e t jest tak. Dobry, dobry. Może będzie potem coś o p a s z t e c i e ponczowym, zobaczymy. W każdym razie wracamy na pewno dzisiaj. No, i pewnie w przyszłym tygodniu, już z normalnym megafonem, ale o tym, jak już powiedziałem później. No, i cóż, strasznie nam przyjemnie, że jesteście z nami. Strasznie nam przyjemnie, że wracacie do megafonu, do słuchania naszego przeglądu polskich podcastów. Ale dzisiaj, jak już wspomniałem, nie tylko o tym, co się działo. W zeszłym tygodniu, ale przede wszystkim o tym, co się działo w zeszłym roku, w 2012, czyli podsumowanie roku, ankieta, którą zorganizował Tomek. Nasz serwis: Republic Podcast. Tam znajdziecie wszystko: podcast.pl o m i dowiecie się, jak funkcjonujemy, co robimy i jacy jesteśmy piękni, sympatyczni i w ogóle najlepsi na świecie. I, i w ogóle、no、wiecie, jak to, jak to u mnie zawsze z tą g a d k ą W każdym razie, na początku należą Wam się straszne przeprosiny, ale jak słyszeliście, nie było nas jakiś czas, nie było nas na Fonii. No, ale szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak smakujesz, póki się zepsujesz. Tomek, niestety, dzisiaj nie może się zmaterializować. Nie, nie, działa, nas, nie działa nasz teleporter, więc nie będziemy za niego mówić, co mu się stało. Ja mu u ż w i ą c szczerze, no, było światełko w tunelu. Już Tomek Kęski zapraszał mnie do fabryki m a j ą n e z u kileckiego e i życie przechodziło mi przed oczami. No, ale jestem, jestem, jestem i specjalnie dla was dzisiaj prowadzę ten. Megafon ekstra. Może kiedyś w podcaście internetu da się korekcję troszkę w e w n ę t r z n na tym, co tam mi było. Nie jest jeszcze super wszystko. Jeszcze mam cztery rury od pralek w plecach włożone, i czekam na ostatnie, ostatnie cięcie. Czyli na śmierć jego, i poczęcie miało wpływ cesarskie cięcie, więc zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie nie przedłużam tego wstępu, bo jak już wspomniałem, dwie godziny chcielibyśmy się zmieścić, ale coś czuję, że nic z tego nie będzie. Mamy tyle gości zaproszonych do dzisiejszego odcinka, mamy tylu fantastycznych podcasterów. Nazwałbym sobie właśnie ten podcast Parszywą Dwunastką, bo tylu mamy w liście. Będziemy dzwonić do, do ludzi za chwilkę. Będziemy dzwonić do każdego z o s o、no, b n o Chociaż, jeśli jakiś projekt prowadzi dwóch, albo czterech, albo nawet pięć ludzi, będziemy starać się zaprosić jak najwięcej osób, więc zobaczymy. W każdym razie mamy parszywą dwunastkę na liście. Wszyscy są ułożeni co do minuty, prawie, więc mam jeszcze tylko minutkę gadają. No i cóż,、um, wszystko się musi zacząć: wszystko musi się. Mm, wszystko musi powstać, jakby nasz megafon po małej przerwie, z, jak już wspomniałem, związanej ze zdrowiem, y, troszeczkę się odradza. Nie jest to jeszcze pełnia zdrowia. No ale, żeby wszystko dobrze zacząć, trzeba, trzeba skończyć z pewnymi rzeczami, ale nie zapominać. Nie zapominać zatem, dzisiejszy odcinek dedykowałbym Tomowi Kęckiemu, który, który niestety śmiercią tragiczną odszedł w styczniu. No i... Naprawdę wielu jego sympatyków, wielu jego fanów nie wie jak blisko było do jego powrotu. Niestety z jego powrotu Stworzyła się jego, jakby to można powiedzieć, stworzyło się jego pożegnanie. Więc, więc strasznie smutno było bardzo blisko, żeby Tomek wrócił i rok 2013 był jego. Zatem ta minuta będzie dla Tomka, ta minuta będzie dla Was. Jeśli chcecie wejść na stronę l u b i e k i e d y p a d a c o m jeśli chcecie posłuchać troszkę podcastów Tomka, jeśli chcecie się zapoznać z tym, co kiedyś było, z takim starym, dobrym polskim podcastingiem, drugi rzut, j a b y m to nazwał, o tych rzutach powiem później. Zatem zapraszam. Tomku lubię kiedy pada, będę lubił kiedy pada. Ciągle będę gdzieś tam miał Cię w, w sercu. Nie chcę tutaj się rozrzewniać. W każdym razie, Tomku, gdzieś tam na pewno wszystko słuchasz, więc, więc nie wszystko stracone. Kiedy Filippo prosił mnie o nagranie, popocząłem się troszkę nieswojo. Bo...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 To mówiłem ja, Tomek z podcastu lubię kiedy pada. A jednak coś z tym wszystkim było i. Ciekawe j jakim skutkiem. Tylko ciekawe komu ta rozłąka wyjdzie na złe. To była minuta dla Tomka. Dla tych, którzy nie wiedzą, jeszcze raz powtarzam: lubię k i e d y p a d a c o m Strona nie zginie, strona jest utrzymywana przez、e, najlepszych kumpli Tomka i, i, i na, pewno, na pewno nie zginie. Podcastów Tomek natrzaskał bez liku, więc możecie sobie dowoli słuchać i, i grzebać, gmerać, mieszać, szukać w dowolnych tematach. Tomek był bardzo, bardzo uniwersalny i miał swój styl, lubił, lubił, lubił. Bawić się dźwiękiem po prostu. I to będziemy dzisiaj też robić. Będziemy bawić się dźwiękiem, będziemy mówić o tym, co się działo w polskim podcastingu w zeszłym roku. Będziemy łączyć się z podcasterami, no ale wiecie, jak to jest z audycjami na żywo. Zresztą Tomek, jeszcze raz Tomek Kęcki, Tomek powie wam, co Was może czekać w tym podcaście. Jasna pała. p o niższy podcast zawiera od cholery słów powszechnie uważanych za wulgarne. I jeśli nie masz ukończonej pieprzonych 18 lat, to bardzo prosimy go nie słuchać. Redakcja podcastów nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty moralne wynikłe z przesłuchania tego cholernego odcinka. Dobry podcasting według mnie to jest... to są pewne zasady. Oczywiście nie. Nie chcemy być sztywni, nie chcemy być sztuczni, nie chcemy zachowywać się jak Unia Europejska, która określa k ą t zagięcia, banana, kolor ogórka albo inne rzeczy. To wszystko pewnie wytłumaczy Wam agent Tomasz albo Martin Lechowicz, bo oni są najbardziej antyunijni i, i różne inne takie rzeczy. Więc, więc zapraszamy do tych podcastów, jeśli chcecie się dowiedzieć o największych głupotach, jakie ludzie mogą wymyśleć. No ale cóż, ja otwieram drugi numer podcastofonu. Taki n u magazyn e r t k i m a kiedyś wymyśliliśmy. Trzeci się robi, ale robi się, no ciężko się robi, ciężko, ciężko. Ale mieliśmy coś takiego, tutaj oddaję cześć i chwałę gości Samosi, która zaczerpnęła siedem zasad polskiego podcastingu od Niemców. Mamy tutaj taki prezent właśnie od, można by powiedzieć, Pawła Barmana i od gości, bo to są jedyne dwa polskie, niemieckie podcasty. No i cóż, siedem zasad polskiego podcastingu i myślę, i myślę, że w tym roku Te zasady bardzo b a r d zadziałały o z i bardzo pomogły ludziom, którzy、um, szczytowali tak się wyrażę czyli zdobywali pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce i dalej. Zatem, siedem zasad: pierwsza zasada regularność, druga autentyczność, trzecia umiejętność wysławiania się, czwarta interaktywność, piąta rozpoznawalność. Szósta, wiarygodność, i siódma, dobra organizacja. To jest siedem zasad, które mam wrażenie nie muszą wszyscy stosować, ale regularność, co tam jeszcze było, i autentyczność to są według mnie najważniejsze zasady, czyli być regularnym i być unikalnym. Nie, nie kopiować innych rzeczy, można się gdzieś tam. Na pewnych, na pewnych projektach podpierać, podglądać, ale być unikalnym i być regularnym to są dla mnie największe, najważniejsze zasady, zatem to są moje priorytety. No i cóż, no i cóż, lecimy z tym koksem, nie będziemy tutaj za dużo s t ę p n i a k ó w trzaskać, mamy ekspertów, będziemy łączyć się z podcasterami, którzy coś wygrali, będziemy, może inaczej, powiem wam, że w tym roku młodziaki i ci, którzy zaczęli rok temu na przykład. Albo dwa i pół roku temu, wszystko zgarnęli, ale ja bym to nazwał zmianą pokoleniową. Zapytam się potem jednego z naszych ekspertów, czy to rzeczywiście jednego z najstarszych i najbrzydszych polskich podcasterów. Ale to porozmawiamy, porozmawiamy prawie na końcu. Mamy go wbitego przed kategorią. przed k a To e g r i ą to jest to. A w zasadzie powinienem wam powiedzieć o kategoriach, bo przecież ankieta, ankieta, ankieta. Ja nic wam nie powiedziałem o ankietach. o pytaniach w zasadzie, czyli mieliśmy cztery, pięć pytań i ę ć p na samym początku, czyli piąte pytanie był o, o hejtera roku, tutaj coś tam nam nie wyszło, ludzie Pisali, tak, różnie, pięć nazwisk, więc, więc nie będziemy do tego wracać. W każdym razie gratulujemy te, wszystkim, którzy w tej kategorii się pojawili. Czwarta kategoria to był a to był świeżak roku, czyli debut i roku, można by to powiedzieć, czyli wszyscy ci, którzy zaczęli w 2012. Trzecia kategoria to był wzorowy podcaster, czyli człowiek, który. Jak sama nazwa wskazuje, był ideałem. Czy znaleźliśmy taką osobę? Ja mówiąc szczerze, nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć. Oczywiście znam wyniki, sami musicie zdecydować, ale, ale będziemy, będziemy szukać tego, będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie. Więc, więc na pewno to wszystko się wyjaśni. Trzecia kategoria to jest szapowa, czyli najlepszy odcinek w 2021. d W u n a s t y m roku. Tutaj znowu będziemy szukać pytania, czy to jest naprawdę dobry odcinek, czy, czy, czy nie, no bo,、no、bo niemi oceniać, to ocenialiście wy. No i pierwsza kategoria to jest projekt roku. Najlepszy projekt roku 2012. Tutaj także zdecydowaliście. Nasza ankieta miała taki dwustopniowy, jak rakieta, układ i na początku głosowaliśmy na, na, cokolwiek, na cokolwiek. I z tego cokolwiek y, wyszło 10, czasami 11, bo niektóre, niektóre projekty miały tyle samo punktów i, i, i mamy czasami 6, mamy czasami 11 zamiast 5 i 10 projektów. Do drugiej. Rundy, drugi e j tury przeszło właśnie w kategorii to jest to 10 projektów, potem w c h a p o B a 6, potem w zdrowy podcaster było 11, w świeżak roku było 6. Zatem nie przedłużam, to、no、już gadam, gadam, gadam, ale dawno po prostu do mikrofonu nie gadałem i, i muszę się wygadać. Taki, taki. No wiecie, no wiecie, no wiecie,、no、czasami jak się wraca, ale nie mam stresa, nie mam stresa. Yy, gadam na setę bez wycinania większego, i, i jak już Tomek mówił na samym początku, będą słowa używane powszechnie. U, u, używane za obraźliwe. Nie wycinamy nic z żadnej cenzury. Jedziemy tak jak leci. Mówiłem o tym, że w tym roku dużo nowych podcastów, dużo świeżaków, dużo nowych projektów. A ja dzisiaj w przerwnikach, w takich małych przeskadzajkach, chciałbym w reklamach takich, chciałbym Wam przedstawiać stare polskie podcasty. Zatem nie będziemy reklamować nic nowego, bo nowe się reklamuje samo i wygryza wszystkich staruchów. Zatem w reklamach, przeskadzajkach będą tylko stare, dobre polskie podcasty. プレミアム・フリ ー, つつ ー, ー・ポッド・ノショニー。To jest inny ノ śnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Z kontaktu się z lekarzem チョアベ、na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośnik. チョアベ、na p e Mający wiele do przekazania innym, inteligentnych, oczytanych. Takich tutaj nie usłyszysz. Słuchaj podcastu polskiego.ko. m z Witamy i zapraszamy na megafon ekstra. Bez presji o podcastingu, o p o d c a s t e r a c o nas. No to co, no to lecimy. Witamy Państwa ponownie po małych reklamach i czas w końcu na konkrety, czyli kategoria numer cztery, czyli świeża kroku. Tutaj mieliśmy tych podcastów mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo, bo tych podcastów chyba było pięćdziesiąt. 50... Trzy w tym roku nowych. Niewiele z tego się o stało, ale te, co się o stały, to jest naprawdę, jakby to powiedzieć, no konkrety, konkrety. Dobre odcinki, dobrzy ludzie, którzy dobre odcinki nagrywają. No i cóż, żeby zacząć tą kategorię, to postanowiliśmy zadzwonić do jednego świeżaka, który uplasował się w pierwszej szóstce. Czyli wykręcamy numer, wykręcamy numer. No i słychać sygnał. Halo, Paweł? Halo, Kraków? A?、Mm. h a l o ha? Człowieku, ch ch chcesz mnie zabić? Kolację jem. Kolację? No, przepraszam. O, Filip, o, tak? Tak. Kolację tak wcześniej, czy może to inna strefa czasowa? Może Australia? Bo t u już powinna być Australia, bo Nowa Zelandia. Słyszałem, że na wakacje pojechałeś tam gdzieś z Korasem. No, wyszło jak wyszło. Wyjeżdżaliśmy、mhm. razem, ale się niestety po drodze rozstaliśmy. Aha. On został tam z tyłu, za mną, daleko. Ja, ja jestem dalej, w już w zupełnie innej strefie czasowej. l e c a gdzieś w okolicach Słowy. w、Aha. tym momencie. Tak, tak. Antypody w zasadzie Polski. Tak, właśnie. Zatem serdecznie witamy dobrego polskiego podcastera, świeżaka roku. No i cóż, zanim przejdziemy do omawiania tego, co się stało w tym roku, czyli kto wygrał, kto przegrał, kto znalazł się na piątym, szóstym, czwartym, t r z e c i m drugim pierwszym i miejscu, to Pawle, mój drogi, po pierwsze. Powiedz, co u ciebie jak podcasting, bo ty takim p o d c a s t e r e m świeżakowym nie do końca jesteś, bo już od paru dobrych lat nadajesz, a tu nowy podcast, nowy koncept, zupełnie inny koncept. Nie powiemy jeszcze na którym miejscu. Chciałbym zapytać, żebyś powiedział posłuchaczom, skąd się chłopie wziąłeś, no i skąd pomysł na inny koncept. Słucham cię. Oj, to ja się wziąłem już dawno, dawno temu, chyba to był 2008 rok. Na YouTubie jakoś przez przypadek zupełnie natrafiłem na piosenkę Martina Lechowicza. Chyba to była Ballada o Podolskim albo coś w tym rodzaju. No i tam na końcu był taki link do jego stronki.、No、stwierdziłem, że w sumie całkiem, całkiem fajna rzecz. c z g o ś zrobił, zobaczę, co tam jest więcej z jego twórczości. A tam jakieś dziwne pliki, audio na tej jego czarnej stronce masy krytycznej, i zacząłem odsłuchiwać. I tak. Pierwszy raz w moich uszach pojawił się podcast, no i zakochałem się. c o tutaj dużo mówić. Zacząłem słuchać coraz więcej. Podcast, najpierw Martina. Podcast to on, czyli zakochałeś się taki związek partnerski, tak? No i intymny, i partnerski, i, i bardzo taki. Nie, ciężko to określić. No jednak, jednak pasja wielowymiarowa. Podcast o tyle wymiarowa, w i o e l wymiarowa, że najpierw. Się pojawił w moich uszach. Najpierw ja byłem odbiorcą, a później po roku, po półtorej roku słuchania, no stwierdziłem, że samemu coś będę nagrywać. No i być może jeszcze niektórzy pamiętają mój dawny podcast. s i o k się to nazywało. Tak, tak, tak. No, ale to było kiepskie dawno i nieprawda. Wyczerpała mi się tego formuła. Zamknąłem go z myślą, że po dwóch miesiącach wrócę z czymś zupełnie nowym, ze świeżym, fajnym, przemyślanym, przygotowanym, naprawdę udanym projektem. Minęło półtora roku. Tak. Tak. Żeby... Po... Podobnie było jak、tak. z moim wyjazdem na emigrację. Wyjechałem na miesiąc, zostałem dziewięć lat. <laughs> no a po półtora roku milczenia w końcu coś mnie tknęło. Otworzyłem swój nowy podcast, inny koncept. Już przygotowany, obmyślany, aczkolwiek pewne tam zmiany jeszcze doszły w trakcie, jak to zawsze bywa przy projektach takich na większą skalę, na dłuższy okres czasu. Tak, Pawle, zatem słyszycie, że Paweł, pomimo tego, że znalazł się w pierwszej t r u c e w pierwszej szóstce, co ja tutaj gadam za dużo, w pierwszej szóstce świeżaka roku, to, to Paweł takim świeżakiem do końca nie jest. Stary, dobry, ale, stary s t a r z e m ale młody wiekiem polski podcaster. Zatem, zanim przejdziemy do ankiety, jeszcze jedno pytanie, Paweł. Ankieta, czy to jest potrzebne? Czy to, czy to ma sens? Czy to, czy to wszystko łączy nasze środowisko? Bo słyszałem, że niektórzy mówią, że ankiety się nie powinno urządzać, bo to tylko robi niepotrzebne przestery i niepotrzebne animozje, że ludzie mówią, że ci są lepsi, ci są gorsi. Co myślisz na ten temat? To znaczy, według mnie lepiej, żeby było, niż żeby czegoś nie było.、Z、nikogo to nie kosztuje jakieś niesamowicie wielkie wyrzeczenia. Także、no、jak ktoś ma ochotę zrobić ankiety, no to niech z r o b i Jak ktoś ma ochotę zrobić jakiś konkurs, no to niech, niech zrobi ten konkurs. Jego sprawa, czy ludzie wiedzą w tym udział, no to też sprawa ludzi, nie ma tutaj żadnego przymusu.、E, no, pamiętam, że dwa, trzy lata temu ankieta była fajna, ale już rok temu, no to coś tak zauważyłem, że to średnio działa, jeśli chodzi o tą akurat ankietę. No tak, dwa, trzy lata temu to ja robiłem. To wiadomo, musi być wszystko fajne, nie? A、tak. rok temu i dwa lata temu, i, i w tym roku robił Tomek. No to wiadomo, że tam chłopaki z Gdańska te sprawy, no to wiadomo, no wiadomo. no Tylko chłopaki z Poznania mogą coś dobrze robić. Nie chodzi mi nawet o samą organizację, co o jej przebieg. No bo、e, nie znam wyników, co prawda, jeszcze. Tak, teraz zadzwoniłeś do mnie, zaskoczyłeś mnie troszkę. No, z... Z tego co pamiętam, tam przy głosowaniu można było wybrać, zaznaczyć odpowiednie propozycje, które się tam pojawiały. No i co tam było w tych propozycjach? No, mało było takich podcastów, takich, takich które ja uważam za prawdziwe, pełnoprawne podcasty. Takie podcasty audioblogowe, jak nie wiem, jak podcast bez nazwy, mój podcast. Podcast, choćby nie tylko dla o r ł ó w n No tak, Pawle, ale, ale to, to. Takich rzeczy tam za bardzo nie było. Były tam bardziej produkcje. Innego typu. No tak, no tak, ale, ale to Tomek, który organizował tą ankietę i trzymał na t y m ł a p ę Taka była jego koncepcja, że ludzie na początku głosują na, na podcasty. Absolutnie. Ja ze swoich dawnych czasów, jak organizowałem anki ankiety i tych podcastów nie było za dużo, to po prostu wybierało się 20-25 najlepszych podcastów z trzydziestki, no i łatwo było wybrać. Teraz, kiedy mamy tych podcastów, powiedzmy z, ze setkę, jak nie więcej, takich w miarę chodzących, no to, no to trudno, żeby żeby, żeby, żeby. ten sposób wylistować wszystko, i Tomek miał taki pomysł, żeby, żeby ludzie wybrali na początku, w pierwszej części, a potem z tego, z tej, z tej grupy, która wiadomo, wyszła obronną ręką. Zrobić drugi etap, do którego się z radością zakwalifikowałeś, czyli pierwsza szóstka świeża kroku. Zatem masz rację, ankiety są różne, nigdy nikomu nie dogodzimy. EPA, czyli European Podcast Awards, też jest dużo, dużo dziwnych czasami wyników w pierwszej, w t u r z e podcastem polskim. Europejskim, polskim podcastem, z tego co pamiętam, wygrał nagrodę podcast ze Stanów Zjednoczonych, niby po polsku, ale nadawał w Stanach, no to, to też było takie wszystko dziwne, więc nikomu, Pawle, nie dogodzisz. Myślę, że tyle, ile ankiet, tyle głosów. Cóż, lecimy do tego, o czym mamy rozmawiać, czyli świeża groku, czyli tu mamy szóstkę, nie wiem dlaczego szóstkę wybrał, wybrał Tomek. Ale na szóstym miejscu mamy, zimno mi trochę, dreszcze. Czyli Adam Trendowski. Bardzo dobry podcast, bardzo ciekawy. 217 głosów zebrał. Piąte miejsce, Pawle, chciałbym, żeby to było wyżej. Chciałbym, żeby to wszystko było na pierwszym, może na drugim, na trzecim miejscu. Inny koncept. Piąte miejsce, 228 głosów. To wszystko było ustawione, to jest zdecydowanie、no. za mało. s ł o n ą ł to wam ile? 228, 228 głosów. głosów. No, i na czwartym I miejscu dekompresor, 450 głosów, czyli to jest druga trójka. Za chwilę będziemy dzwonić do chłopaków z podcastu. No, a teraz cóż, Pawle, bardzo mi przykro. Piąte miejsce, ale myślę, że to i tak w natłoku tych p i i ę ć d z e s i ę chyba i u c ponad pięćdziesięciu podcastów nowych, które się okazały w tym roku, znaleźć się w pierwszej piątce, nawet można tak powiedzieć. To myślę, że dla Ciebie jest dużym sukcesem. Co tym bardziej, że nie żebrałem o głosy, nie mówiłem żadnym moim znajomym albo ludziom, którzy słuchają tylko mojego podcastu, żeby, żeby głosowali w tej ankiecie. Ani z m i a n k a ani link się nie pojawiły na stronie mojego podcastu. Stwierdzam, Stwierdziłem, że to jest bez sensu, ale zdziwiła mnie ta liczba. Ile mówisz? 288 głosów, tak? 228, 228. głosów na ciebie. Ale to jest druga tura, tylko w drugiej turze, bo w pierwszej turze Tomek tutaj nam nie mówił, ile było głosów, po prostu było tylko wiadomo, ile, ile, tamto, ile ludzi się、mm, najwięcej zagłosowało, żeby, żeby wejść w tą szósteczkę. Chyba szósteczka była dlatego, z tego co pamiętam, że właśnie dwa podcasty miało być pięć, ale dwa podcasty miały dokładnie tyle samo głosów, więc, więc, więc, więc tak to wyszło. W każdym razie bardzo się cieszę. Z drugiej strony troszkę ubolewam, że nie macie wyżej, ale cieszę się, że mimo wszystko zaistniałeś, że to wszystko, że to wszystko w sumie dobrze się ł o ż y ł o Nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać, Nie m ale co narzekać, a、no. wynik i by u s t a w i o n e mimo、lepiej. wszystko. Nie, nie, nie. No tak, tak, jest, tak. Jak、wiadomo. już mówiłem, ankieta nie działa tak, jakbym sobie tego wyobrażał. No Jednak klikają. Ludzie z różnych、mm -hmm. kontestacji, mam wrażenie, tam przede wszystkim albo. Troszkę masz rację. tych rzeczy, chyba, którzy tak, nie tak, słuchają. Ale to się dowiemy za chwilę. Tak, to tylko jednej audycji. Tak, tak. Nawet dwóch bym powiedział, ale to dowiemy się później. Zatem, Pawle, bardzo Ci dziękuję, że odebrałeś ten telefon. Przepraszam Ci, że przeszkadzam Ci w Twoim sobotnim, w sobotnej kolacji, gdzieś tam na antypodach, jak powiedziałeś. No i cóż, życzę Ci w przyszłym roku wyższych, lepszych notowań, bo tu już będziesz mógł. Konkurować chyba w innych kategoriach, czyli, czyli na przykład To jest To, czy Szapoba, czy Zerowy Podcaster, bo to naprawdę uważam tak osobiście. Wiem, że, że lubimy się, że rozmawiamy, że jakoś tam się uzupełniamy czasami w podcastach, że mamy jakiś dobry kontakt, ale myślę, że, że należy Ci się za to, co robisz, o wiele więcej niż masz teraz, więc to jest moje osobiste zdanie. Zatem bardzo Ci dziękuję. No i do słyszenia. I, I może ostatnie pytanie: co nowego w innym koncepcie na nowy 2013 rok? Jakieś plany konkretne? Oj, mam ambicje, żeby się wypowiedzieć ambitniejsze s u c h o w i s k a takie s u c h o w i s k a z przytupem, z podziałem na r o l ę z solidną historią, z montażem dźwiękowym. No. Jak na razie czekam tylko, aż zdobędę fajną historię, opowiadanie albo scenariusz, żeby to zrobić. Ekipa już jest zebrana, skompletowana, mniej więcej baza dźwięków jest i przede wszystkim są chęci, żeby coś robić. A poza tym, no to wywiady, wywiady z różnymi ludźmi, różne luźne、e, rozmowy, no i spontaniczne relacje zewsząd, co mnie otacza. To będzie, było, to będzie można usłyszeć w tym roku. Tak. W innym koncepcie. To jest według mnie jeden z najlepszych, jak n i e najlepszych polskich. Nowy podcast w tym roku, w zeszłym w zasadzie, czyli inny koncept. A、ja、jeszcze raz przypomnę drugą trójkę, czyli szóste miejsce, wreszcie Adam Trendowski, piąte miejsce, inny koncept Paweł Duraj oraz sympatyczna dwójka z dekompresora, to jest szóste, piąte, czwarte miejsce. A teraz dzwonimy do tych ludzi, którzy zajęli trzecie miejsce. A teraz dzwonimy do tych ludzi, którzy zajęli trzecie miejsce. Dziękuję Ci, Pawle, i do usłyszenia. Będziemy w kontakcie. I cóż. Weźmiemy pod uwagę Twoje uwagi a Prop Angiety w przyszłym roku, jak będziemy organizować. Na pewno będzie lepiej. p o z d r a w i a m i to tyle.、Hey. Megafon Ekstra. Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas. Zapraszamy do reklamy. That's why、right. I admit it free. ママめでお w i e c z k m i a a お w e c z k a podcastu Full w i Pass s u h a ł a podcast Full i t Pass、tylko dla o i <音> k o m u n i k a t Podcast Hochlander. Holandia, 4 metry pod poziomem morza. To miejsce, skąd n a d a j e Treści proponowane, wiadomości i ciekawostki z tego niezwykłego kraju. Moje wrażenia i przeżycia oraz muzyka. Informacje ze świata internetu, p o d c a s t u i wszystko to, co wpadnie mi do głowy. Adres internetowy www.hochlander.net. www.hochlander.net. 2H przez CH. Zapraszam. Na szagę na szagę, na szagę, na szagę, na szagę, na szagę, na szagę, na szagę. d tej strony mikrofonu, Arturś i Dorotka. Serdecznie witamy po małej przerwie i wracamy do gadania, czyli świeża kroku numer czwarty, czwarta kategoria w naszej ankiecie. Czyli rozmawialiśmy z Pawłem z innego konceptu i dowiedzieliśmy się, że na szóstym miejscu były dreszcze, na piątym inny koncept, na czwartym dekompresor. No i dodzwoniliśmy się, zaraz tutaj będę wykręcał numer do chłopaków z podcastu. Wykręcam numer. Halo. Jest tam ktoś? Halo? halo, halo, słyszymy się. Tu Warszawa. tu Warszawa. Halo baza, halog dnia. y Tu, tu, tu Warszawa. Warszawa, Legia Warszawa, tutaj Lech Poznań, witamy serdecznie.、Um, wracamy do kategorii świeżek roku. Mamy tutaj trzy miejsca, czyli trzecie miejsce, drugie miejsce i pierwsze miejsce. Czyli chłopaki, serdecznie witamy w megafonie. Jesteście naszym ulubionym podcastem grobowym. Tutaj sobie tak wymyśleliśmy. I zanim wrócę do wyników, do kontynuacji tej kategorii, chciałbym się dowiedzieć od Was, coś, skąd jesteście, skąd w ogóle pomysł na podcast, i jak się dowiedzieliście, że coś takiego jak podcast istnieje. Czyli przed mikrofonem Robert Wiałkowski, Dawid Maron, to tak, połówka, połowa, połowa połówka z ekipy. Zatem trzy pytania. Skąd jesteście, co robicie? Skąd pomysł na podcast? I w ogóle skąd y, słowo podcast w Waszym życiu? To może ja, Robert, co zacznę? No, no zacznij, zacznij. Już co, tak z, z tym podcastem, to, to, to wyszło zupełnie przypadkiem, bo nasz projekt skupiał się raczej na materiałach wideo, i to był jakby nasz cel. A z podcastem zaproponował Paweł, którego dzisiaj z nami nie ma, zaproponował taką formę, jakby rejestrowania naszych przemyśleń na temat świata gier i tego całego entertainment, tej całej rozrywki elektronicznej. No i jak to zaczęło tak nam wychodzić, zaczęliśmy to tak robić regularnie, zaczęło nam się t e r a z coraz to bardziej podobać. No i jakoś to tak złapało, że teraz regularnie od dziewięciu miesięcy, prawie roku, niedługo będzie rok, jak nagrywamy. Regularnie trzymamy się tego poniedziałku i ekipa nam się poszerzyła, i jakoś to tak fajnie idzie. A jeżeli chodzi o sam podcast, to ja podcast yy, znałem już wcześniej nigdy mi nie przyszło do głowy, że będę kiedykolwiek podcasterem i będę nagrywał i będę tworzył, tworzył coś takiego fantastycznego i będę się bawił w, w podcasting. Słuchałem f a n t a s m a g e r i i bo to był taki podcast. Yy, Jeden z pierwszych, albo może nawet pierwszy, jeżeli chodzi o, to, o tematykę gier, i co, z jakąś tam częstotliwością, mniej, mniej lub bardziej z jakąś tam regularnością słuchałem tego podcastu. No, i jak już zacząłem w tym siedzieć, i zacząłem to nagrywać, to, to te moje zainteresowania podcast, podcastowe, podcastami jakoś poszerzyły. Słucham teraz innych podcastów z różnych innych tematyk, więc, więc to jest wiesz. Nie wiem, to tak samo wyszło. Nigdy nie przypuszczałem, że będę pracował kiedyś m, gdzieś za mikrofonem i ze słuchawkami na uszach i tworzył, w branży tworzył coś takiego. Tak, także. A Robert, Robert, Robert może sam powie o sobie, bo jego przygoda z podcastem trwa dłużej niż u mnie, więc to jest jakby też jakby fenomen i takie jakby m, nasze drogi się tak fajnie skrzywały, że tworzymy razem coś Cieka, Robert, oddaję Ci głos. dokładnie tak, bo ja wcześniej tworzyłem na innym p o d c a s t i e taki newsowy. Też to było o grach, z tym, że nagrywaliśmy codziennie, co było rzeczywiście ewenementem, jeśli chodzi o cały polski podcasting, ponieważ to była taka audycja, która podsumowywała wiadomości z danego dnia i rzeczywiście przez okres. Co to był za projekt? To był konsolowiec i shorty, i powiem、Aha. ci, że przez rok naprawdę się uzbierało. Tam chłopaki nawet jeszcze dłużej nagrywali. Teraz już ten projekt, niestety, można powiedzieć, upadł w, w temacie podcastowym, ale przez rok naprawdę n a z b i e r a ł a się masa tych odcinków, więc trzeba było mieć niezłe zaparcie, żeby wiadomo, tam wypadały nam bardzo często odcinki w tygodniu, ale. Staraliśmy się trzymać planu i było tego cała masę. A jeśli chodzi o to, skąd wiemy o podcastach, to też przez tematykę g r o w ą Ja z kolei pamiętam poligatkę, czyli to był podcast na jeszcze wtedy takim bardziej blogu niż serwisie na p o l i g a m i I spodobały mi się tam audycje, bo byli zaproszeni różni goście. No, i jakoś tak wyszło, że、e, przez to zainteresowanie właśnie grami zacząłem też słuchać podcastu wojnej tematyce i to się tak rozszerzyło.、Mm -hmm. Czyli? A ogólnie, ja jestem z Gdyni, bo nie powiedziałem w k o ń c u s k ą Tak, ja z Warszawy, a Paweł tu jest z w r o c ł a w i a a Michał jest z Kalisza, także w ogóle rozstrzeleni jesteśmy po całej Polsce. No to pięknie, ale Skype łączy nas wszystkich i łączy Sky, nas. Skype ł ą c z n i e I łączy nas, nasz podcasting też, to, to jest najważniejsze. Nieważne, ile macie lat, nieważne, skąd nadajecie, ważne, żebyś, żebyśmy robili coś, coś fajnego wszyscy, dlatego jesteśmy tutaj. Ankieta m e g a f o n o nowa Pierwsza, że tak powiem w tym roku, aczkolwiek jak już wiecie, Tomek robił ankiety dwa lata temu, a przed Tomkiem od zawsze robiłem ankiety. Ja, więc takim starym z gredem trochę nie jestem, ale mam nadzieję, że, że tego nie słychać w głosie. Dobrze, chłopaki, to lecimy. Jeszcze raz powtórzę, gdzie jesteśmy, czyli świeża kroku, czwarta kategoria. Lecimy troszeczkę od tyłu. Szóste miejsce, dreszcze, piąte, inny koncept, czwarte, dekompresor. No i trzecie, niestety, chłopaki, to wy, podcast. Szczęście, nieszczęście. Świeża kroku, miejsce trzecie, podcast. No, nie wiem, niestety, nie wiem, czy tak niestety. Ja się w sumie myślę, że wszyscy się cieszymy z, z podcastu, bo to jakby y k o l e j n kolejny taki, jakby można powiedzieć, plebiscyt, ankieta, w której wzięliśmy udział i. I wędrujemy, stajemy w sumie na pudle. Jest to, jest to, jest to no, dla nas super mega wyróżnienie. Ja powiem, że się bardzo cieszę. Myślę, że Robert tak samo i pozostałe pozostał, pozostał, Tak. Towarzystwo doborowe. Dokładnie, Dokładnie, towarzystwo jest zacne, więc ja tutaj. Dokładnie, także jak najbardziej podium nas satysfakcjonuje. No, gratulacje.、Mhm. Tak, drugie miejsce: firma na emigracji. Tutaj także Werble.、Dwa. Oraz pierwsze miejsce: najważniejszy świeżak roku w zeszłym roku, czyli masa kultury. Zobaczymy, czy się uda nam dodzwonić do, do Michała. Tego jeszcze nie wiemy, czekamy, czekamy. Dzwoniłem do niego 14 razy, ale odzywa się jego sekretarka. Tego nie wiemy, więc chłopaki. Trzecie miejsce: ja myślę ja myślę, że. Całkiem nie jest źle. Ja nie lubię za bardzo podcastów wydruchowych,、mm -hmm. mówiąc szczerze, ale, lubi, ale lubię dobrą gadkę. I, I to, co mi się podoba właśnie u Was, to jest moje osobiste zdanie, że macie fajną gadkę, nawet jeśli nie do końca wiem, o czym mówicie, bo jak jak powiedziałem, jestem starym z Grenem, a Wy jesteście młodziakami, to, to, to, to lubię tak z angielskiego, powiem taki Wasz flow, że jak sobie w czwóreczkę ładnie gadacie, to często Was słucham i często, często gęsto wiesz. Lubię, lubię potem wrócić do tego, poszukać, pogrzebać w linkach i zobaczyć, o czym mówiliście, bo podoba mi się to, w jaki. jaki Sposób mówicie, z jakim zaangażowaniem i jaki macie właśnie taki, taki pozytywny, pozytywny,、e, pozytywną energię w tym, co mówicie. I, a nie jest to takie po prostu gadanie o grach i, i, i nie wiem, po prostu coś macie. Dlatego, dlatego bardzo się cieszę z tej nagrody dla Was, która jest teoretycznie hipotetyczna, bo. bo, bo Taka wirtualna. Tak, ale zrobimy ładne banerki, zrobimy ładne takie ikonki, będziecie mogli sobie na stronę p o w i e ś i ć że jesteście świeżakiem roku. Nie będziemy p robić, robić pewnie jedynki, dwójki, trójki, tylko po prostu świeżak roku. Więc, więc to myślę, w naszym niekomercyjnym świecie podcastowym Myślę, że to będzie wystarczająca nagroda. W każdym razie, w każdym razie, w każdym razie tak to wygląda. Mega walka. Bez, bez presji, o p o d c t ę p s t w a c h o p o d c t ę p s t r a c h O nas. Zapraszamy. レジ r ンドリームチェックポーズが最高 l ビデ i を見つけたのは、このビ w オのために、このビデオを見つけたのは、このビデオのために、このビデオのために、このビデオのために、このビデオのために、このビデオのために、このビデオのために、このビデオのために、 Ślady p r o Wszystkie a d donikąd. z ą w drogi kończą się ślepymi uliczkami. Myślę, czy poprostu się nie poddać. Dzień dobry, przesyłka dla pana. Co to? Kaseta. Hmm, tak się składa, że mam tutaj magnetofon. Swing, podcast o t y m co nas kręci. Komiksy, filmy, gry, książki. W każdym odcinku fragment słuchowiska.、Ach. To tylko jakiś audio spam. Swingpodcast.blogspot.com, h czyli S-C-H-W-I-N-G m y ś l n i k podcast.blogspot.com. Żegna. m Serdecznie witamy. Przed chwilą rozmawialiśmy z chłopakami z podcastu, czyli dwójeczka z czwóreczki, czyli połowa załogi podcastowej. A teraz czas na miejsce pierwsze i na miejsce drugie. Świeżak roku to jest kategoria dla tych, co nie wiedzą, nowy podcast, który się ukazał w 2012 roku. Po raz kolejny wspominam Andrzeja Femielca, on m ó w i że podcastów było ponad 50, czyli każdego tygodnia. Z zeszłego roku ukazywał się nowy projekt. A teraz cóż, wykręcam, biorę mój telefon do ręki, wykręcam na tarczy numer do yy, chłopaków w f i r m i e na emigracji. Momencik, momencik. Dzwonię, dzwonię. O,、no, coś, zajęty sygnał. A to z a d z w o n i y do tych, którzy zrobili pierwsze miejsce, czyli do masy kultury. Wykręcam numer. Momencik. Halo, Michał? Halo, Szymon? Jest tam ktoś? Halo, halo. Halo, świeżaki. No, ty słyszysz mnie? Tak, słyszę. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja dzwonię,、um, ja dzwonię w sprawie ankiety. Ja dzwonię w sprawie tego, żeby przyznać Wam pierwszą nagrodę jako Masa Kultury Świeżak Roku 2012. Nagrody są umowne do odbioru w recepcji u nas w, w redakcji. Zatem wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia i radości. No i życzę Wam wszystkiego najlepszego na nowy rok. No i aha, i przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji zdobycia pierwszego miejsca. Brawo! i e z To skorumpia kultura. y To ja może zacytuję Jamesa Camerona. We are the kings of the world. Tak, tak, tak. Ale t y l k o za zeszły rok,、nie. zobaczymy, co będzie w przyszłym. No nie, będzie no, to by... samo: na, na ten rok panujemy jeszcze większy atak, silniejszy i ciekawszy. Więc to, myślę, już, że będzie to już nie świeżak, świeżak drzyj agencie Tomaszu, tak?、I、idziemy w pierwsze miejsce. Tak, tak. Chłopaki,、yeah. e, pytanie, które zadaję dzisiaj prawie wszystkim.、E, skąd się wzięliście? Skąd pomysł na podcast i kiedy usłyszeliście słowo podcast pierwszy raz w Waszym życiu?、Podka、pomysł na podcast wziął się ze strony Michała, który miał już trochę dość pracy korporacyjnej i musiał troszkę ją odreagować w czymś bardziej kreatywnym. A, a że populturę lubi lubi oni pisać, mówić i słuchać i oglądać, no to jakby temat był oczywisty. A że wcześniej już coś tam razem współpracowaliśmy w innych projektach, to jakoś to tak organicznie takie ładne słowo jakoś się to wszystko połączyło、no、i, i szybko poszło. Szklarnie, żeromski, tak, te tak, sprawy. Tak, tak, tak. Praca u k o ń c z u w a Tak, jak zaczęliśmy robić, to już było widać, że po prostu chemia jest na tyle fajna, a, a tematów tyle, że, że można to spokojnie robić i, i będzie dobra zabawa. Chociaż przyznam, że. Chociaż tak, przyznam... tak, ja... Przepraszam, słyszałem, słyszałem jakieś k l u p o t y że to w wannie w razem jesteście? Że ta praca nie,、no、aż、ja, tak byśmy. W sensie nie nie, nie. Ja się kąpię i piję szampana, więc to może być z tego powodu, tak? Już odpaliłem szampana tutaj, pianka się leje, także. Super. A to jeszcze, to jeszcze nie wszystko w tym roku, chłopaki,、ja、jeszcze będą nagrody. No to jeszcze czekajcie, jeszcze nie chodźcie. No, w każdym razie, no. To była tak, to była orka na ugorze, jak zaczynaliśmy ten podcast. Fajnie się teraz tego słucha, dostaliśmy za zeszły rok, ale jak teraz słucha naszych na przykład pierwszych r z y k ł a d p d z i i e s ę 10 odcinków, to tak, kurczak, my dużo, dużą drogę już przeszliśmy, aż mi tak trochę wstyd, ale no to też nasza robota była. A kiedy usłyszałem. Jak to, jak to się słyszysz? Jesteście dopiero od niecałego roku, a już mówicie, jaką drogę przeszliśmy. A co ja mam powiedzieć, który już nadaje 8 lat? To w ogóle lata ś w i e t n ą i w ogóle、jest. już się nie nadaje już się nie n a dochodzenia. a j e d Już się nie nadaje dochodzenia.、No to, to, to, do no、to już jest tylko, tylko wyższa jakość, kurczę. Wiesz, niby rok, tak?、A、to już teraz mam ponad 30 odcinków. Jak ja słucham tych pierwszych 10,、no、u nas chyba to słychać po prostu, jak my się, się zmieniamy i jak nam jakość szła. no Także jestem strasznie szczęśliwy, że, że na nas zagłosowano, że doceniono tu nasz s c z u p r a c ę I, no, I że wygraliśmy coś. n o kurczę. jest、no. nagroda nasza jako podcastu, także musimy się cieszyć. No i nie jedyna, muszę Wam powiedzieć, nie jedyna. O. Więc zaraz przed, przeskakujemy na następnej kategorii. Ale chciałbym Wam się spytać, właśnie jeszcze nie odpowiedzieliście py na pytanie, skąd, skąd podcasting w ogóle? Jak trafiliście na to magiczne słowo przez K albo przez C? No to ja od takiego innego starego podcastu, ale, ale o grach, jak Fantasmagieria. Też już mają, no, może nie, nie 7 lat, ale. Ale już tam pewnie z cztery lata albo pięć nagrywają. Także słuchałem tego podcastu. Nie w i e mam nie m pojęcia, skąd trafiłem na f a n t a s m a g i e r y kiedy ś tam dawię e dawna. No a potem tak stwierdziłem, że trzeba jeszcze czegoś nowego, czegoś jeszcze brakuje w tej strefie podcastów polskich. No i, no i stworzyliśmy masę kultury. A, a skąd Szymon usłyszał, czy, czy dopiero ode mnie, czy już wcześniej, to nie wiem. Ja miałem taki okres w życiu, że du dosyć dużo rzeczy robiłem poza domem albo w domu、e, w, w trakcie remontu. I potrzebowałem po prostu czegoś, co mógłbym robić, co mogłoby mi zabijać czas i, i głupie myśli o tym, że już mi się na przykład nie chce w trakcie na przykład szpachowania l ściany albo czegoś takiego. I w, te, I w tamtym okresie mniej więcej jeszcze się zbiegło to, że, że uprawiałem jogging, i w tamtym okresie odkryłem audiobooki i podcasty, i już tak po prostu zostało, bo teraz nie potrafię się ruszyć、no、nie wiem, do biedronki na, na 30 minut po, po, po chleb i, i nie zgrać czegoś szybko na, na iPoda, i nie posłucham. No, ł a d n i e super, super. Dobra chłopaki, czyli jeszcze raz powtarzam świeżak roku 2012 masa kultury, 2850 miliardów głosów, czyli nagrody, jak już powiedziałem, umowne, poślemy pocztą i zapraszamy, cóż, zapraszamy na małe reklamy i lecimy do następnej kategorii. No dobra, no to jedziemy z tym koksem. Witamy i zapraszamy na Megafon e x t r a Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas. e h a l o Dziś przed mikrofonami dwóch ludzi trzymających władzę. Czyli ten, który zaczął kilka lat temu biznes ankietomohazardowy w polskim podcastingu, i tamten, który przejął po nim schedę i trzyma biznes twardą ręką. Przed mikrofonami Filip i Tomek, najwięksi ankieterzy podcastowego s z e m r a n n e g o ś w i a t <zysy> k a Czwarta praca za nami, czyli kategoria Świeża g r o k u już za nami. Całkiem fajnie to wyszło. Myślę, że powinno Wam się podobać i nie powinno tutaj być żadnych, żadnych obiekcji, bo naprawdę, podcast, który był najlepszy, wygrał. Podcast, który drugie miejsce miał także, także dobrze rokuje. Zobaczymy, co będzie za rok. A teraz czas na drugą kategorię, czyli wzorowy podcaster. Tutaj połączymy się z naszym ekspertem, z Pawłem i robiliśmy takie małe doświadczenia, już takie wstępne połączenia, I niestety, coś moja jakość dźwiękowa, coś tutaj nagrywanie nie za dobrze wychodzi, więc przepraszam za to z góry. Coś nam na łączu do Rzeszowa chyba zasypało nam łącze i, i, i zwrotna właśnie z Rzeszowa tutaj powoduje, że mam jakieś szumy, że mam jakieś małe takie malwersacje dźwiękowe, więc p a w ł a będzie bardzo dobrze słychać, mnie trochę gorzej, no ale nie wiem dlaczego tak jest. Myślę, że zwrotna z Rzeszowa gdzieś, gdzieś, gdzieś nie działa, więc tak to wygląda. Zatem lecimy dalej. druga, Część, potem będzie trzecia i czwarta podcastu dzisiejszego Megafon e x t r a ale zanim zanim połączymy się z Pawłem, chciałbym przypomnieć, że Megafon e x t r a to jest część megafonu, a megafon to jest część Republic Podcast, czyli sześć naszych serwisów dłubiemy. No, i muszę Wam powiedzieć o archiwum polskich podcastów, bo puszczamy archiw archiwalne reklamy polskich podcastów. I jeśli chcecie znaleźć polskie podcasty, to tylko w archiwum. Na razie jest to u Wincentego na chomiku, tak? W zasadzie każdy, kto chce, to znajdzie, ale przenosimy towar, jest miliard, gigabajtów, terabajtów. Jesteśmy w połowie, nawet może troszeczkę dalej. Tworzymy nowy serwis, zupełnie niezależną, i. i Bezpieczną platformę, bo na chomiku to różnie bywa. Mówią, że chcą zlikwidować prawa autorskie, bla, bla, bla, bla. Więc robimy coś absolutnie bezpiecznego, absolutnie wiecznie żywego, więc mam wrażenie, z początkiem lata wystartujemy już z nową stroną, z nowym archiwum. A teraz cóż, łączymy się z, może nie z nowym podcasterem, ale. podkasterem, Jak to powiedzieć? No, Paweł, no parę lat w podcastingu, ani nie jest nowy, ani nie jest stary. Jest taki właśnie y, trzeci rzut polskiego podcastingu: wie, Wojewódzka Baza Krętów Podwodnych i Anuż Winelet, czyli najbardziej smakowity polski podcast. Konwersacja i konsumpcja. Zatem przepraszamy jeszcze raz za problemy na łączach, ale wracamy do Pawła i łączymy się z Pawłem.、I、nie wracamy, no bo jak nie było go wcześniej, więc, więc lecimy do Pawełka i łączymy się z Rzeszowem. Megafon e x t r a Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas. Zapraszamy do reklamy. Drodzy i szanowni państwo, polski podcast i m d o s ł o w n i e czołga się, zwija w mękach niemocy i kwiczy. Kwiczy niesamowicie. Dlatego spróbuję dorzucić kilka sztuk drewna do podcasterskiego ogniska i nagrać to, oto, coś takiego, oto, t o t o z a c z y n a nadawać dla was nowy podcaster, Wojciech i Ksiński. Między Dublin, Detroit, Poznań, Amsterdam i inne podcasterskie miasta wciska się polski, olsztyn i podcast Moje, małe radio. Wiadomości poważne. Muzyka. Wiadomości techniczne. Muzyka. Wiadomości debilne. Muzyka. Mniejsze lub większe idiotyzmy. Muzyka. Wnioski z posiadania. Wnioski. I proszę Państwa, muzyka. Zapraszam na www.mojemaueradio.info. Łączymy się teraz z ekspertem, który można by powiedzieć Może nie zgarnął wszystkiego w zeszłym roku, ale był bardzo poważanym p o d k a s t e r e m w zeszłym roku, co przekuło się też na to troszkę mniej w tym roku, czyli zadzwoniliśmy, dozwoliliśmy się do Pawła p r o k o p o w i c z a znanego też pieszczotliwie nazywanego Pepe. Witamy Cię, Pawle, serdecznie. Halo, halo, cześć Filipie, witaj. Witam, cieszę się, że się do Ciebie dodzwoniłem. No i cóż, tak jak powiedziałem, w zeszłym roku z g a r n ą ł e ś troszeczkę nagród, ale powóz. Porozmawiajmy na samym początku, bo połączymy się jeszcze później na samym końcu. Porozmawiajmy na początku o tym, co się działo w zeszłym roku, czyli ankieta za 2011 rok. No i tam udało Ci się、mhm. zdobyć, zdobyć, można by powiedzieć, dwa wyróżnienia. Przypomnę, jakie były pytania w zasadzie w ankiecie, czyli najlepsza audycja w 2011 roku. Tutaj oczywiście wszystko zgarnął podnośnik,、mhm. ale okazała się ukazała się też audycja Twoja, czyli Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych Oszukać Czas. Czy możesz coś powiedzieć o tej audycji? Pamiętasz o czym to było? Tak, pamiętam doskonale. To jest bardzo fajny odcinek yy, nagrywany z panem Kazimierzem, który r e s t a u r u j e stare samochody. Jest emerytem i to robi wszystko po godzinach za własne pieniądze. Jest niesamowitym pasjonatem. I tak bardzo mi się s podobała jego historia, bo kiedyś wcześniej już go widziałem, że postanowiłem pojechać gdzieś w Polskę, odszukać go i porozmawiać z nim. Z czego on też bardzo się ucieszył, i wyszła nam świetna rozmowa pokazująca, jak y, prawdziwa pasja może osłodzić nam życie i oszukać czas. Tak, to była najlepsza audycja 2011 roku, i tam załapałeś się właśnie do, do pierwszej trójki. No i potem była kategoria Mistrzów Uwielbiam Ciebie, gdzie、no、nie o n za bardzo Cię wszyscy już uwielbiali. Tutaj mówiąc szczerze, miód na moje uszy i oczy i w ogóle na moją pracę w zeszłym roku, czyli wygrał mówiący te słowa, ale tutaj dość osobistych wiceczek. No i potem nagroda, nagroda tak zwana szacunek, czyli nagroda za całokształt w 2011 roku, czyli wojewódzka baza okrętów podwodnych załapała się na pudło, czyli trzecie miejsce. Czyli Pawle, takie k r ó t k i e pytanie. Skąd się wziąłeś? Skąd podcast? No,、hmm. i, i... Czy, czy, czy, czy podcasting ma sens? Jak to wygląda? Ja już to powtarzałem wielokrotnie, że od samego początku zachwyciła mnie ta idea, że ktoś robi coś za darmo, udostępnia to ludziom i można z tego korzystać.、I、ludzie mówią co chcą, możesz tego słuchać w dowolnym momencie. I ja natrafiłem na podcasting gdzieś poprzez iTunes, gdzieś poprzez、e, te klimaty Apple'a. Ale od razu się tym wszystkim zachwyciłem i stwierdziłem, że jeżeli ktoś może coś takiego dać ludziom, to ja też mogę i mogę opowiedzieć im jakieś swoje historie, i tak jakby odwdzięczyć się w ten sposób tym ludziom, którzy już to robią. No i tak się załapałem. Spodobało mi się to bardzo i do dziś no, jestem, jestem podcasterem. Tak, Pawle, ty jesteś podcasterem, powiedzmy, takiej. Ja bym to nazwał drugiego rzutu,、mhm. czyli po, po podcasterach takich y, y, typu Ja, Gościa Samosia, Przemion, Jacek a r t y m i a k i Łukasz Witkowski. Potem się, tak, ukazał się tak zwany drugi rzut, czyli Skwara, p r z e m o Szczepaniuk i Ty. No i w, wymyśliłeś takiego tak, tak, tak, tak, słowa, że je dwa podcasty. w o j e w ó d z k a Baza Okrętów Podwodnych, która właśnie y, w zeszłym roku świętowała troszeczkę, świętowała nie, może dostała troszeczkę nagród. No i drugi twój, twój p o d c a s t czyli Anusz Widelec,、mhm. a w zasadzie Wasz, twój. I Jacka. Mhm. Czyli j czyli najpaczniejszy s podczas sieci. n a j p a z a t r o s z e c z k ę chyba u, u, u, Utonęła troszeczkę baza okrętów, a, a nuż i widelec w y p ł y n ą ł Co to może nie tak? Czas jak wiesz, i twój, jak i mój, i każdego z ludzi nie jest z gumy. I mam ten projekt trochę na kołku zawieszony.、Teraz、w tej chwili mówię o wojewódzkiej bazie okrętów podwodnych, chociaż gdzieś tam z e s z y t z notatkami na kolejne odcinki. Leży w szufladzie i czeka na lepsze czasy, i jak wiesz, też projekt nasz tam wspólny czeka i może się d o c z e k a kiedyś na, na realizację, ale powiem Ci po tym pierwszym roku podcastowania stwierdziłem, że najważniejsza jest taka regularność, i jakby znalezienie swojego miejsca i robienie czegoś dobrego na dosyć wysokim poziomie. I bardzo spodobały mi się dialogi. A ponieważ ten swój projekt prowadziłem s o l o w o zaprosiłem Jacka do tego, żebyśmy wspólnie rozmawiali o kuchni i robili to regularnie co dwa tygodnie. I tutaj, jak dotąd, nie zrobiliśmy jeszcze wyjątku od tej reguły. Yy, chyba, że patrzeć w drugą stronę, że były jakieś odcinki specjalne, które ukazywały się częściej. I tutaj wiesz, idziemy równo, staramy się zapraszać gości w tym sezonie. To już drugi rok będzie. I że tak powiem, to nas trochę zaabsorbowało, zaabsorbowało. To nam się spodobało, spodobało się słuchaczami, i dlatego to robimy. Tak, w zasadzie powinienem Jacka dzisiaj też do tej rozmowy zaprosić, ale y, mówiłeś mi przed audycją, że Jacek poszedł na zakupy i niestety zakupy dla niego są ważniejsze niż nagrywanie, więc poszedł, poszedł pewnie po jakieś wiktuały do, do nagrywania, do podcastu, więc pozdrawiamy bardzo Jacka, naprawdę... Łap go, może, może, go, może go złapiemy. Pozdrawiamy. t A k a teraz Pawle drogi, przechodzimy do kategorii, do kategorii y, trzeciej, czyli wzorowy podcaster, no, gdzie załapałeś się, mówiąc szczerze. Ta kategoria mia, ma w tym momencie, 11 pozycji, bo ostatnie miejsce było jakby punktowane tak samo. No i Pawle, przyznaję Ci zaszczytne ostatnie miejsce, czyli 11. Wzorowy podcaster. 205 głosów w, w trzeciej kategorii, czyli Paweł Pepe Prokopowicz. 11. Miejsce. 10. Miejsce Andrzej Brodacz-Famielec. 9. Miejsce Maciej Skwara. 8. Miejsce Hubert m a n d o z p a n d o w s k i To są yy, miejsca od. 11 do 8, czyli Pawle, g r a t u j e Ci ostatniego miejsca, czyli tak zwana drewniana łyżka, jak tutaj się mówi.、E, ostatnie miejsce. No i zaraz zadzwonimy do osoby, która zajęła siódme miejsce. Tak, tak.、E, zaraz zadzwonimy do osoby, która ma siódme miejsce. Fajnie, bardzo się cieszę. A drewniana łyżka dla ciebie s p e c j a l n i e Zatem, no cóż, przykro mi. przykro mi. Ja bym, mówiąc szczerze, tak jeszcze nie powiem dokładnie, jakie są wyniki wzorowego podcastera, ale ja bym to odwrotnie tak wszystko przełożył, właśnie. Że j e e d n a s t 1 m i e j s c e to jest pierwsze, dziesiąte m i e j s c e to jest drugie, d z i i e w ą to e t jest Maciej Skwara, czyli pierwsza trójka. No ale tak się nie da, niestety, nie można tego z a l i ć Ale、zachęcić. nie, słuchaj, ja się、Ktoś、cieszę, się... bo ta łyżka mi się przyda. Ona mi się przyda w, się przyda w kuchni. Tak, tak, właśnie. tak, Więc y, o nagrodach jeszcze p pod... o Robimy na samym końcu. A teraz, Pawle, zatem dziękuję Ci za te kilka słów i połączymy się jeszcze na samym końcu podsumowując, ale podsumowując całą ankietę. No cóż, zatem p r z e k r o mi, j 11. miejsce w drogim podcasterze. Ale załapałeś się, ktoś Cię tam zobaczył i, i to jest niestety jedyna, jedyna. Ja dziękuję za te głosy, bo Ja dziękuję za te g ł o szczerze y bo s mówiąc, jakoś to się stało, ktoś na mnie głosował. Jakoś specjalnie nie zabiegałem o to, żeby, wiesz, żeby. Zdobywać t e dodatkowe głosy. Dziękuję za, za oddane głosy, i to wszystko i gratuluję zwycięzcom. Tak, tak. Niestety to jest tylko jedna, jedyna kategoria, gdzie się z a j m o a ł e ś Ani nie ma n u s z a widelca, ani nie ma bazy, ani nie ma nigdzie indziej Ciebie, więc widzisz, że nowe pokolenie przechodzi do głosu, i ludzie głosują na nowych podcasterów, którzy są piękni, młodzi, no i przystojni, no i mają więcej włosów niż Ty, na pewno. Oczywiście. Więc tak to bywa. Zatem dziękuję ci, tak, dziękuję ci, Pawle, i połączymy się jeszcze na końcu,、um, podsumowując. Dzięki, a do usłyszenia. Dziękuję i wrócimy za chwilę. m e g a p o n Ekstra. Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas. Zapraszamy do reklamy. why I'm admitted free Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać. Podcastu. Na szagę. Który kręcą dla was? Dorota. I b a r To w i d z ę że Pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj, w tej chwili s ł u c h a c z o m przed milionami słuchaczy. Pierwszy podcast gdański. Pierwszy podcast w mieście. www.moje miasto.net. オニオンオニオンウィズ・レモン・レモン・レモン・レモン・レモン」Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, polskiego Detroit. OH MAKUSE! Zapraszam, ŁUKA SZIKTkowski. Żegnamy reklamy. Witamy i zapraszamy na Megafon Ekstra. Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas. No to co, o d z w o n i m y zatem do człowieka, który zajął siódme miejsce. Szczęśliwa siódemka, albo i nie. Zobaczymy, co z tego będzie. Halo? Halo?、Dal、Dawid Filipczyński, czy to ty? Halo, to ja, halo? Halo? To ja. Serdecznie witam. Mów głośno i i ciężko tutaj słychać. Dawidzie, Dawidzie powiedz, co się dzieje. A jestem w Warszawie, jestem w Warszawie na r e b e r t o w i e tutaj taki placyk jest. Um, no i handlujemy d ż i n s a m i różnymi innymi płytami, CD. Tak 25 lat temu to był fajny taki market, gdzie można było kupić d ż i n s y lewisy, różne inne takie rzeczy, które wtedy jeszcze w naszym komunistycznym kraju to różnie było, ale tutaj można było wszystko kupić. więc Zresztą mówiłem się tutaj z Borysem, więc, więc zaraz gdzieś tutaj, właśnie z a t ł o n i ę c i w dobrym momencie, bo, bo, bo zaraz tutaj z Borysem będę się spotykał. z Borysem,、no、dzwonimy do ciebie, żeby ci życzyć przede wszystkim wszystkiego dobrego, bo zająłeś siódme miejsce, siódme miejsce w konkursie naszej ankiety. Siódme miejsce, wzorowy podcaster. Co dla ciebie ta nagroda znaczy? Może nie nagroda, ale, ale to, to miejsce. No i kim jest dla ciebie wzorowy podcaster? e e tam w dupę siódme miejsce. Mogę już w ogóle nie dzwonić. Siódme miejsce to. to... To, to, to ja nie... Kiedyś jak ja organizowałem ankiety, to zdobywałem wszystko, albo ja, albo nie tylko d、no, a teraz, siódme miejsce wystał i idź do boru. W ogóle bez sensu jakichś takich rozmów i siódme miejsca, co to jest, k t o to będzie pamiętać.、Mhm. No, Dawidzie, no przecież to słuchacze głosowali, no, no jak tak możesz i w ogóle... No dobrze, jeśli nie, nie, nie akceptujesz tej, tej siódmej pozycji, no to trudno. Powiedz nam zatem, co robisz w Warszawie na Remertowie i dlaczego spotykasz się z Borysem, o co chodzi. Potem przejdziemy troszeczkę do Twojego podcastu, nie tylko dla Siekorek, ale najpierw powiedz nam, co, co się dzieje u Ciebie, i dlaczego jesteś na ulicy, dlaczego jest tak głośno i, i co z tym Borysem. No, Właśnie nagrodę za podcast non-profit wygrał w tym roku. No i mamy dla niego taki k ó w n i a n y d y k t a f n i trzymaną studuetkę, więc, w i a d o może e u r o p e j c z Podcast Łorski jest najlepsza, najlepsza i najbardziej miarodajna ankieta, jaka kiedykolwiek się ukazała w polskim p o d c a s t i n g u nie tylko na świecie, w zasadzie w Europie, nie na świecie. Zatem、e, jesteśmy tutaj, mówię n i z Borysem, po、e, godzinie 17, czyli już niedługo. No i będziemy się spotykać z Borysem. Znaczy b ę d z i e m ó w i ę za siebie, bo ja, miał być b y Jacek g o d a j no ale on niestety、no、nie, naładował, nie naładował baterii do swojego Maleksa. On sobie tutaj właśnie jeździ n i e daleko z, z Konstancina do Jeziornej. i z powrotem, ale niestety jest tak zimno, że oni w Konstancie nie mają tylko dwie godziny prądu, więc Jacek niestety musiał,、e, musiał, może nie niestety, ale Jacek zdecydował się, że woli posiedzieć w swoim przynośnym salarium i poczytać komiksy zamiast naładować baterię do l e x a więc no, no jestem sam dzisiaj, n i a ł być Jacek, ale jak już powiedziałem, nie da rady. Zatem czekamy na Borysa, czekamy na to, że się pojawi, no i wręczymy mu tą nrodę. a g Borys, Borys to jest dobry podcaster, to człowiek, który nadaje od samego początku. Cieszę się, że Ty także z takim dużym doświadczeniem spotykasz się z Borysem i razem będziecie、e, tworzyć historię polskiego podcastingu.、E, powiedz może coś o Borysie, bo nie wszyscy go znają, nie wszyscy wiedzą jak to wszystko się zaczęło. O Borysem to dziwna sytuacja, bo. zdobył nareszcie t ą nagrodę, zapracował sobie bardzo, bardzo, bardzo długo. b o r y zaczął w 2005 roku no i robił podcasty bardzo, bardzo nieciekawe, bo dużo mówił, dużo dużo gadał, robił godzinne audycje, pozytywne zacisze, to, taka, to był taki projekt, gdzie Borys bardzo dużo wkładał czasu i dużo montażu i dużo właśnie serca w to wszystko, no ale ludziom się to nie podobało, bo za dużo gadania, za dużo tego wszystkiego, za dużo tematów, za dużo gości, za dużo tego wszystkiego, no i teraz po tych wszystkich latach Borys w końcu, że tak powiem, nie urażając go z mądrza, no i robi mój odtwarzacz, czyli minimum słów w ogóle W zasadzie tam nic nie mówi,、e, w ogóle nic prawie od siebie.、E, w ogóle tam, na、no、prawie jak już nic nie mówi, puszcza jeszcze jakieś tam piosenki. W zasadzie można powiedzieć, że całą robotę o d w a l a j ą za niego inni ludzie. Taka, można by nawet powiedzieć, że pomysł na nowoczesny, najlepszy polski podcast, jakby ktoś chciał wygrać, to najlepiej milczeć. puszczać piosenki i w ogóle y, nie dawać głosu, albo zrobić franczyzę, czyli najlepiej, żeby ktoś inny y, puszczał albo piosenki, albo gadał dla ciebie, albo jak najlepiej, jak, naj jak najlepiej, to jak najmniej gadał. No i, no i, i, i taki jest pomysł na najlepszy podcast, myślę... Na pewno w tym roku e u r o p e d e n podcast Awards, ale myślę, że naszym wieśniu, jak będziemy ją organizować co rok, to myślę, że podcasty takie cisza albo w ogóle mruczenie przez cały czas albo, albo różne inne wydawanie dźwięków naśladowczych, to jest pomysł właśnie na idealny podcast non-profit, bo Borys zdobył właśnie w tej kategorii nagrodę. Non-profit, czyli mówisz o tym, że wszystkie polskie podcasty są profit, a Borys jest non-profit? No tak, przecież wiadomo od dawna, że wszyscy koszą kasę, że... że pichot robił mnóstwo kasy, że łukasz Witkowski k o s i ł mnóstwo kasy, że agent Tomasz k o s i ł mnóstwo kasy, że yy, skwara też. Dlaczego sobie kupił tą skodę? Myślicie, że skąd. Więc, więc, więc kasa, kasa, kasa, kasa. A jedyny Borys jest właśnie taki, który po cichutku, po malutku robi w spokoju swoje podcasty, nie mówi, jak już powiedziałem, za dużo. I no i cóż, robi to wszystko non-profit, zatem chwała Borysowi. No dobrze, ja tu czuję jakąś ironię, czuję tutaj j a k ą ś taki ą a k żal, że ty nie z d o b y ł e ś tej nagrody, ale cóż, powiedzmy teraz o p o d c a ś c i e nie tylko dla Sikorek, który prowadzisz też od, od dawna. Co się dzieje, co u ciebie c o w życiu i w ogóle? No, jak już wiecie, podcast nie tylko dla Sikorek nie nadaje od p e w g o czasu, no bo leciałem na, na w slot pewnie do Gantendiury, no i miałem spotkanie z, z serpami, z hienami jakimiś podcastowymi, no i... Wypadek po prostu. No i znalazłem się w szpitalu, w zasadzie w s k r o n i s k u dla zwierząt, jak dobra sikorka. No i niestety mam złamany kręgosłup moralny, także górna część dzioba jest dość mocno naruszona. Jest także naruszona dość pokaźna ilość lotek, zatem nie możemy latać, nie możemy latać. No ale psychiczne... Problemy i fizyczne problemy, jakoś próbujemy to wszystko z a ł a t o w y w a ć i, i, i leczyć. Ostatnio właśnie psycholog polecił mi, żeby czytać, żeby czytać、e, książki, na przykład, Kto m i d a ł Skrzydła Janiny Horazińskiej, albo rząd ł ó g e n o w e f y Janusza Meissnera, y, też jest w planach czytania książki Lot n e m Kubuczym Gniazdem, więc y, fizycznie podchodzimy do sprawy pozytywnie, psychicznie jeszcze bardziej. Zatem. zatem Będzie, będzie powrót nie tylko dla s i k o r e k ale jeszcze nie wiem kiedy. Jak już powiedziałem, kredyto są moralne, jest tu mocno złamany, d z i u b się goi, l o t k i będziemy niestety musieli sprowadzać z p e e k s u bo tam są najlepsze. W każdym razie, w każdym razie tak to wygląda. Zatem no, strasznie smutno, przykro nam słuchać, że, że jest problem, że, że, że są problemy i fizyczne, i psychiczne. Życzymy Ci wszystkiego dobrego, życzymy Ci powrotu do zdrowia. Powiedz teraz... Jeszcze dla słuchaczy, którzy nie słyszeli, może o podkaście, nie tylko dla Sikorek, jak to wszystko wygląda. No i może jednak powiesz, jakaś data, powrót, jak to wygląda? No wiadomo oczywiście, że nie tylko dla Sikorek to jest najlepszy polski podcast, a człowiek, który go robi, czyli ja, Dawid Filipczyński, jest najpiękniejszy, najmilszy, najsympatyczniejszy i w ogóle, i, i no, no, no, no. Wszyscy go lubią, wszyscy chcą się z nim spotykać, nikt mu nie o m a w i a nagrywania. p o d c a s t nie tylko dla Sikory, do 2005 roku na początku zaczął nadawać odcinki, przez pierwsze 20-30 odcinków było to różnie, a potem po prostu ludzie, jak się dowiedzieli w t y m p o d c a ś c i e to ściągali wszyscy, słuchali, pisali, jaki to jest fantastyczny, niesamowity projekt i w ogóle. Dawidzie, proszę troszeczkę skromności, troszkę u spokój się i może, może, może do rzeczy. Pytałem się, kiedy, kiedy, kiedy, będzie nowy, nie tylko da się gorek. No i ten bogdan jest fantastyczny, jest niesamowity. Jak już wspomniałem... nagród zdobywał. Jak, jak ja organizowałem ankiety, to zawsze zdobywał najlepsze nagrody na wzorowego podcastera. Na, na to jest to po prostu wszystko i, i najlepszy, i wszyscy go kochali, i, w, i potem wszyscy chodzili w butach zaryjnie tylko. No i p o、no, d c a s t o f o n zrobił, i, i ankiety, i wszystko, i, i wszyscy go kochali. Jak już wspomniałem, i jego wysokie niemieckie, nordyckie czoło, to świadczy o tym, że jest niesamowicie mądry, wykształcony, inteligentny i wskaźnik inteligencji, jak to tam było, około 208. 84 punktów, więc wiecie wszyscy, p o d c a s t i n to jest to, co on z r b i Dawidzie, no ale skromnie, skromnie, skromnie, skromnie. No i jeszcze nagrywa, no 1 to pomaga wszystkim. Jego... No, przepraszam, -pr jakieś połączenie się zerwało, nie wiem,、e, nie wiem, co się stało.、E, to był、e, Dawid Filipczyński.、E, wpadł w j a k i ś słowo, tok, nie wiem, co się stało.、E, przerwane reklamy, wrócę to c h w i l o b o Tak, tak, tak, tak. Dziwny człowiek, dziwny człowiek. Wracamy za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Nie dla sokołów. Nie, nie dla mew. Nie dla, dla wrzubli. Nie dla wron. Nie Dawid Filipczyński. Podcast tylko dla orłów. Żegnamy reklamy. Muzyka.、Mm. Mm, mm, mm, mm, mm. メガフォンエクストラ b o z presji お podcastingu, opod castera をなす。s e r d o c z n i e witamy、teraz szóste miejsce. Masa kultury, Michał Kowal, bo tu są osoby. Michale, czy ja cię tam mam gdzieś w słuchawce, s ł y s z e c i e Cześć, c z e jesteście w t a k i c z e k i m takim na l i n i i Zatem szóste miejsce, wzorowy podcaster, Michał Kowal. Gratulacje. I pytanie, Michał, kim jest dla ciebie wzorowy podcaster? Co to jest za osoba? Co s o b ą reprezentuje? Czy za takiego się uznaje? z n c z y ja w ogóle nie wiem, co ja robię w tej kategorii i strasznie g ł u p i o byłoby mi, gdybym na przykład zajął wyższe miejsce. t a k ż e cieszę się, że jednak szóste. Chociaż i tak mi dalej głupio, bo, bo ty chyba tam na siódmym jesteś, tak? Hubert, Mando na, na ósmym. Tak. Kupę, kupę czasu już robicie dużo dłużej, sądzę, że też dużo lepiej niż、e, ja. Ta lista powinna być odwrotnie, tak? Do g o r y nogami. Ja bym、nie? się z tym、Będzie. zgodził, tak? I tak gdzieś tam z o s t a j ę na tej samej pozycji. I tak będziesz w środku. No, no to, i tak to, to, jest nieźle, to jest nieźle, tak? Bo tak na początek, jakbym był wyżej, to jeszcze by mi woda sodowa uderzyła do głowy i kto wie, jakby to się skończyło. No、właśnie po pierwszym roku to wiadomo jak to jest. No dokładnie, wiesz, jak te gwiazdy się skończyły, tak? Tylko od razu narkotyki, alkohol tak? i tak by się moja kariera skończyła.、I、kolorowe p i s e m k i e Także się cieszę, że jednak nie jestem tu w czołówce, bo to jest zbyt duża odpowiedzialność, zbyt duży ciężar na, na barkach. Tak, Przelecimy szybciutko wyżej. Zanim ci da, skończę odpowiedzieć do, na, na pytanie w z o r o w y podcaster, powiem tylko, że na piątym miejscu jest Damian Paluch i na czwartym jest Wojtek Pietrusiewicz. Trujeczkę do trujeczki zaraz będziemy się łączyć, a ja właśnie jeszcze raz cię pytam, kim jest dla ciebie wzorowy podcaster? Patrząc na siebie, ale patrząc też na te nasze prawie dziewięć lat polskiego podcastowania. Czy, czy masz takie osoby i, na, i dlaczego ja? <śmiech> Jak d a mnie jest wzorowy podcaster,、no、dwie cechy musi łączyć. Po pierwsze, sobie dobrze radzić z językiem. I fajnie nim operować,、I、dlatego mam dla siebie zarzuty. Bo jak ja siebie słucham, to za każdym razem kurczem i się to nie podoba. No ale po drugie, to nie jest tylko mówienie, bo to jest też organizacja całej tej pracy.、Tak? Trzymanie a k t tego, żeby ten podcast był wydawany regularnie, żeby cały czas mieć sobie energię, żeby coś fajnego nagrywać. Ja powiem szczerze, że no, gdzieś tam najwięcej słuchałem jakichś podcastów g r o w y c h i, i dla mnie, na przykład, właśnie Damian Paluch jest, jest osobą, którą bardzo cenię. k t ó r y faktycznie długo, długo robi to, co robi, mimo różnych przeciwieństw, losu dalej fantasmagierię nagrywa. No ale też, też właśnie t o wspomniałem wcześniej. Hubert Mandos-Pandowski, który z bardzo dużym pomysłem realizuje swój pomysł. Pewnie też agent Tomasz, który też się podejrzewam gdzieś wyżej w tym zestawieniu pojawi, który też no, bardzo fajnie realizuje swój projekt. n i e zaprzeczam. m o ż e już z góry mu, mu pogratulować wygranej.、Ja、się, nie wiem, kto wygrał, ale jakby to był agent Tomasz, to、nie、gratuluję. Z góry, z góry wygranej. No, ty, Filip, który z 7 lat to siedzisz i robisz tak, no, gdzie mi do tego z tym rokiem nagrywania podcastu、m、może, może z jakiejś 5 lat, czegoś się w końcu nauczę i <grych> będę mógł być. Nie,、Podobno、ja myślę,、dominowany. że wiesz, że, że na początku trochę nie mieliśmy, na początku nie mieliśmy się trochę od kogo uczyć i, i to wszystko było takie. Aczkolwiek jakościowo podcasty były, mam wrażenie, na samym początku bardzo, bardzo, bardzo dobre. A teraz macie dużo dobrych wzorców i łatwiej wystartować. i Po roku na przykład macie taką samą technikę i, i, i może nawet、e, gadkę, jak, jak, jak czasami my, staruchy, więc, więc、e, nie mówię, że, że macie brać n a s z przykład, ale myślę, że teraz łatwiej troszeczkę, bo. Bo macie odskoczne, i wiecie, co jest fajne, co jest niefajne, co wam się podoba, co wam się nie podoba, więc, więc dziękuję Ci za tę odpowiedź, za tę definicję wzorowego podcastera. I chciałbym się dodać, Szymka, dlaczego Szymek, dlaczego tu Cię nie ma w tej y, lekko rozszerzonej jedenastce, dziesiątce, żeby to z y ł o <laughs> Aha, ja Ci, ja ci powiem Filip, że ja się cieszę nawet jeszcze bardziej, że mnie na tej liście nie ma niż Michał,、e, ponieważ Michał jak najbardziej zasłużył na to, żeby być jako jedyna osoba z masy kultury, w tym akurat w tej kategorii wzorowy podcaster. Ponieważ po pierwsze, to był masa kultury to był jego pomysł, po drugie,、e, Michał naprawdę swoim, swoim doświadczeniem i, i swoimi zdolnościami napędza, ten, napędza tą lokomotywę. Nie powiem, ja też dużo od siebie daję, ale gdyby nie, gdyby nie Michał, to tego po p o d k a s k u po prostu by nie było, a na pewno jeśli by był, to miałby zupełnie Inny, troszkę mniej profesjonalny、e, kształt. Więc、e, absolutnie nie jest mi z tego powodu przykro, wręcz się cieszę, że Michał, jako połowa masy kultury, tutaj jest wyróżniony. I, i tylko o, brawa dla mojego kolegi, bo naprawdę świetnie j e s c to forum p l a g r y w a n i a Może to jest taka kla klasyfikacja h o k e j o w a że liczą się bramki, czyli ci, którzy strzelają, ale też gdzieś tam z tyłu jest klasyfikacja tych, co podają, czyli ty możesz być takim podającym yy, i treść, i tematy, i technikalia, i różne inne rzeczy, a całą piankę jednak zdobywa, zgarnia ten, który strzela te bramki i w tym wypadku. Jeśli p o p ł a k a m w tym momencie, to były najmilsze c o d a jakie otrzymałem w życiu, słyszałem. Tak, ja, ja zazwyczaj、no. jestem trochę mniej miły dla, dla Michała, to prawda. Ale nie, no, osoby, które s ł u c h a j ą m masy kultury, wiedzą, że to jest. Że, Że to jest tandem. My mieliśmy do tej pory jak na razie tylko jeden odcinek, w którym Michał był sam, i, i, i, i ja myślę, że no, to też był u dany odcinek. Oczywiście ale najlepiej wychodzą na m takie, w których jesteśmy obaj, co, co po ostatnich odcinkach na przykład słychać. A po, a, po nie, a po przyszłych będzie słychać jeszcze bardziej.、E, więc. I、ja、absolutnie nie czuję się jakiś tam zrzucony na drugi tor, czy coś takiego. Nie, nie, nie, nie. nie, Masakrultury to są dwie osoby, które się świetnie uzupełniają. A że w tej kategorii akurat jest Michał, nie dziwię się. Lepsza dykcja, lepsze pomysły. Ja jestem trochę przystojniejszy, ale to może jak v loga będziemy kiedyś robić. No, ja, ja, ja bym chciał tylko jeszcze no, tak, zabrać jedną sekundę. Jak byłem kiedyś na studiach i mieliśmy wybrać specjalizację, to jak poszedłem do radia, takie studia dziennikarskie były, i tam było 21 osób w naszej grupie. I tam oceniali jakby w tym radiu po nagraniu. To ja byłem na miejscu d w u d z i e s t y m i na dwudziestym pierwszym był mój kolega, czyli absolutnie nie nadają się do radia, może tylko z urody. Natomiast teraz ciekawa sprawa, tak? Ja nagrywam podcast i ludzie jakoś tego słuchają. i no, Ja się wiem, że moja dykcja nie jest idealna wbrew temu, co mówi Szymon. Natomiast jeszcze fajniejsza sprawa, że ten kolega, który był na dwudziestym 21 miejscu jeszcze za mną, obecnie pracuje w Radio Gdańsk, gdzie prowadzi swoją audycję. Także to się różnie układa. Czyli to chyba rzeczywiście jakaś odwrócona punktacja, tak, tak. może coś jak w golfie. Tak, dokładnie. Albo w krykiecie też jest tak, że z b i a j ą pierwsza drużyna zbija punkty na maksa, zdobywa, a druga zbija, żeby jak, jak, najmniejszą, ilością, jak najmniejszą ilością zejść do danej punktacji. No, ale o sporcie w ankiecie jest bardzo malutko, powiemy o tym zaraz. Przypomnimy w zasadzie, gdzie był subiektywny podcast protowy. A teraz, chłopaki, dziękuję Wam. Połączymy się za chwilę, bo znowu jesteście w kolejnej kategorii. Zatem będziemy dzwonić za chwilę do osoby, która zajęła trzecie miejsce w kategorii wzorowy podcaster. A Wam dziękuję. Zapraszam na reklamę i usłyszę się znowu z masą kultury za chwileczkę. Megafon Ekstra. Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas. Zapraszamy do reklamy.、Oh, mikrofon!、Oh, oh. hey, hey. Łap mikrofon! Ej,、hey. hey, ziomek! Łap, łap mikrofon! Łap mikrofon! Mamo, Mama dostała ręce? Dostałam. Mama mi da y, trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie dziecko. Zostaw portfel s pracowanej mamy. Pieniądze nie będą ci potrzebne. Retroradio jest za darmo. w w w r r r e t o o o a d d i p c a się t t b l o o o Mamo g s s p c m p o t n ę Obywatelu i o b y w a t e l k o w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam podcastową k a w a r e n k a p a b a k a f f e Łukasz Lubiński w podcaście Energetyka i Technika Jądrowa. Cotygodniowa dawka atomu w Twoim domu. www.eito.info. Serdecznie zapraszam. Żegnamy reklamy. z r o w y podcaster. Przed chwilą rozmawialiśmy z chłopakami z masy kultury, którzy zajęli szóste miejsce. Na piątym mamy Damiana Palucha, na czwartym mamy Wojtka Pietrusiewicza, a na trzecim mamy człowieka, który w polskim podcastingu jest od zawsze, czyli człowiek, który wymyślił masę krytyczną. Wymyślił coś takiego jak Born to be Wild Tour, wymyślił kontestację, koczowisko dekadencji, raport Martina, odwyk. No jak już. Jak już można powiedzieć, prawie tyle samo wymyślił rzeczy, ile p r z e m e k s z c z e p a n i u który jest najbardziej płodnym podcasterem. Pozdrawiamy go tutaj po raz pierwszy. Zatem dodzwoniliśmy się do pana Martina Lekowicza, czyli trzecie miejsce. Witam cię, Martiny. e Witam cię serdecznie. I do pana. I gratuluję. Barona, no、tak ten. Baron, tak. Serdecznie witam Cię Mar Mar Marcinie. Martinie, ostatni raz widzieliśmy się na cmentarzu w Warszawie. Teraz troszeczkę inne, lepsze, lepszejsze, że tak powiem, warunki. Zatem gratuluję Ci trzeciego miejsca w kategorii wzorowy, wzorowy podcaster. To jest... Czy... Trzecie miejsce. I zadam ci, takie, tak. zadam ci takie podchwytliwe pytanie na sam początek: potem dam ci dość do głosu. Kim dla ciebie jest zdrowy podcaster? A, a to ja? Znaczy, jestem, kim jestem dla siebie? Czy ten, ten, ten, ten kto wygrał? No nie, no kim, kim, no to, to się dowiemy za chwilę, kto kto wygrał. Zaraz zadzwonimy tego człowieka. Kim dla ciebie jest zdrowy podcaster? Jest taki ko、wiem. koleś, za którym się chodzi z mikrofonem, patrzy się, jak on mówi do tego mikrofonu, jak oddycha. Zbiera się po nim śmieci z ulicy, sprawdza się, co to za śmieci, żeby potem samemu lepiej takie śmieci też wyrzucać i, i robić wszystko jak najlepiej. Nie, no bo to wzór podcastera w ogóle. Wzór? To taki t y t r o s z k ę w ł a ś No ja. Właśnie. ja. Właśnie. Wiem, wiem, że jesteś mega nieskromny. Powiesz, mi w wszystko w wychodzi. Masz、no. parcie. No, masz parcie na szkło, w magazynach kolorowych wszędzie cię pełno. A, ale poczekaj, bo ty i, powiedziałeś, i... że jest jakiś drugi człowiek płodniejszy ode mnie, co więcej założył rzeczy. Tak, tak. Co mu się udał? o Tak, p r z e m e k szczepaniuk, on, on po、to、prostu. Podawaj, wymienia. Na pewno ma więcej. Co mu się udało, też chcę wiedzieć. Więc yy, wiesz co? Yy, poczekaj chwileczkę. Ja tutaj przejdę na stronę, na stronę biblioteki w i n c e n t e g o I tam mamy tam mamy wszystko. Zaraz ci powiem dokładnie. Sobie prze, przeskoczę. Momencik. Ciap. Dobra. Nie tak. Zatem w, w, w, weszliśmy na stronę bibliotekapodcast.pl, o m czyli biblioteka w i n c e n t tego. No i chcesz się dowiedzieć,、tak. co Przemek zrobił? Proszę bardzo. Przemek wypuszczał takie projekty jak brak c y g n a ł u karburator, dobry sobie, Biały Kruk, Kino Miś, tam jeszcze Made in Island, ostatnio Sierra Papa, więc. Jestem przekonany, że mam więcej rzeczy od ciebie, więcej podcastów. Niestety nie, nie starczyło mu siły na kontynu kontynuować w i ę k s z o ś ć tych projektów yy, w przeciwieństwie do、mm. ciebie. Bo ty czasami masz takie fajne sezonówki, dajesz z siebie wszystko, ale, ale potem mówisz, że już formuła się wyczerpała, więc jesteś w stanie. Tak, r o z u m i e Nie jesteś, chociaż raz nie jesteś w życiu. Dużo z y o b i ł drugich k Tak. tak.、Mm. tak. Dobrze, czyli gratuluję、cię、jeszcze raz trzeciego miejsca w kategorii wzorowy podcaster. I przejdziemy ile, do drugiego filmy. Ile głosów miałem, ile, pozycji ile ludzi mnie tu, kocha? To, to trochę po, ponad tysiąc.、Yeah, ja, ile t y s i ę c Wiesz, że to jest ludzi? No, Wóch, To się tak, tak nie się czuję. Nie, po h i s p a ń s k u p a t r z 10、Dró、osób to jest dużo. No, jak pijesz、no. piwo w 10 osób, to jest dużo, tak, nie? Tak, ja pamiętam, jak miałeś kiedyś taką zasadę na samym początku twojego podcastowania, jak m ó w i ł e ś że masz wszystko w dupie, jak cię nie słucha, chyba więcej niż 50 osób. Tak, t To jest nędza w ogóle. Tak, tak, tak. Tak. Tak. Ale więcej głosów od ciebie ma Janek Fior, który jest na drugim miejscu.、Ma、o s k u r czy byk, no. o s e t e c z k ę więc to jest jakby Twój kolega z kontestacji. On mnie może... denerwuje mnie coraz bardziej, bo mnie wyprzedza、tak. we wszystkim już teraz. No widzisz, jest po、no. prostu lepszy. Pytanie:、no、jest, Może、no、powiesz coś o kontestacji? Dlaczego taki pomysł, dlaczego taki serwis, dlaczego zbieracie śmietankę czasem, można by powiedzieć, polskiego podcastingu? A, a ktoś jeszcze nie wie? <dlaczego> no ale no, no, może nie wiedzieć, no ale. d Ja tego pytam. Słyszę takie pogłoski, takie p l o t y chodzą, że to taka wielka machina, cała medialna,、no、taką tak. testację. A、no, no, agent Tomasz nie, prowadzi jaka tą, jaka... Tą, tą, tą, tą machinę. A g e n t Tomasz pewnie będzie z k a r n i a ą wszystko w tym roku. <laughs> ją też, wciągnę. Na też wciągnęliśmy, Nadzie n i też go g w c ą ę bo on też r o b i tak sam, a potem wciągamy wszystkich najlepszych. Bo ja Zatem... wierzę, bo ja ci tak powiem. Znaczy, w ogóle kontestacja powstała po to, że ona tam ma swoją misję, żeby ludzie byli wolni, żeby, było, żeby nam się fajnie żyło, żebyśmy żyli jak ludzie, nie jak jakieś marionetki, maszyny, niewolnicy, nie? To、no, nie taka koncepcja, ale bo zasada taka działania teraz jest taka, żeby łączyć tych ludzi, jak mówi jeden prezydent, co nie umie się podpisać porządnie, ale mówi dobrze, że tak, że to jest siła w kupie, czy kupa w sile? Jakoś tak. ż e b y w każdym razie razem to robić, co jest właśnie w Polsce trudne, bo tu się ludzie strasznie żreją między sobą, nie? No właśnie. No. A my nie żremy, my konkurujemy, znaczy my się o, współzawodniczymy. Mamy na, w tej kontestacji taki system, jak widać na stronie, że kto jest lepszy, ten tam wyprzedza, nie? Taka ten system takiej, no właściwie tak jak tutaj, w tym konkursie. Kto pierwszy, ten lepszy. No kto bardziej popularny, ten wychodzi na prowadzenie i to się to. tak zmienia, nie? Ciągle. Ja sobie właśnie tutaj z chłopakami tak rozmawiałem, że właśnie w jednym. Siła w takiej. Nawet c z a s a m jak ta kubka, kubka śmierdzi, to, to warto być w tej kubce, bo tak jak powiedziałem, kontestacja jest was dużo.、Mhm. Potraficie się jakoś tam zebrać, głosować, nawet jeśli to powiedzmy, macie jakieś tam. Nie wiem, jak to było. Absolutnie nie w y s u w a m za dalekich wniosków, ale, ale nawet jeśli. zebraliście sobie tam ileś set tych osób i powiedzieliście im głosujcie na to, na to, na to, na to, n a to, no to i tak macie wszystko wygrane w tym roku, więc, więc czy to jest agent Tomasz, czy to jest Odwyk, czy to jest y, Jan Fior, czy to jesteś Ty, więc... więc Więc wiadomo, jak jest w naszym podcastingu, bardzo ciężko coś razem zrobić. Są wyjątki, wyjątkami właśnie jest kontestacja. Więc, m a r t i n i e jeszcze raz Ci gratuluję, trzeci, gratuluję trzeciego miejsca oraz Jankowi.、Dzięki. Możesz mu przekazać. Dobra, dobra. Dobrze, ja przecież powiem, że siła kontestacja, bo、a、właśnie nie, tak, nie kontestacji. Tylko siła tego podejścia, tego zbierania ludzi i organizowania ich razem jest jeszcze większa niż ty myślisz, bo tak naprawdę nie namawialiśmy specjalnie do głosowania nikogo. Jedyne co zrobiłem to inf informacja na blogu, że jest taka ankieta i można głosować. Zapomniałem o tym, nic、mhm. więcej nie było. A Janek f i h e r w ogóle już nie dawał żadnej informacji. Więc no, widzisz, jaka siła jest, jak się ludzie jak coś razem robią i potrafią się nie podzielić, nie pokłócić. Znaczy, kłócić to my się ciągle kłócimy, tylko robimy dalej swoje. To jest taki fajny sposób polemizowania, kłócenia się, nawet ostrego, ale z, pamiętając płócić, o tym, że robimy coś ważniejszego. No Tak, że ważniejsze、no. jest, żeby być razem w tym, co jest ważniejsze, żeby mieć jakieś priorytety, nie? Mhm. Nie, nie obrazić się i nie iść sobie z zabawkami, tylko z pod jakiejś pierdoły kompletnej. Tak to jest. Zatem, Martinie, jeszcze raz Ci dziękuję. I cóż, dzwonimy do człowieka, który zajął pierwsze miejsce w kategorii wzorowy podcaster. Dziękuję, Martinie, i połączymy się jeszcze raz, bo zdobyłeś jeszcze jedną nagrodę. I, I to na tyle. tyle, na tyle. Małą reklamę, mały przerywnik, i wracamy za chwilę. Idę zrobić sobie h r r b a t ę bo już mi w y s t ę g ł a i wracamy za chwilę. Attention everyone, this is an emergency broadcast. The unpleasant noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go so that you can make the sound we broadcast as loud as possible. Podcast made in Ireland. Expect unexpected.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 i e m a Nudzisz się czasem? Nic z tym dziwnego, każdy z nas się nudzi. Ale jak będziecie się nudzić następnym razem, to zapraszam cię na mój podcast www.podcaster.prv.pl. Wejdź, posłuchaj nowej audycji, posłuchaj trochę muzyki, dobrze się baw, Meskitu. Rzucić tego ja, autor, czyli gubi. Jeszcze raz www.podcaster.prv.pl. お疲れしまでした。<音楽> Martin Lechowicz, przed chwilą człowiek, orkiestra, człowiek, który wymyślił Stworzył tyle projektów podcastowych, że ho, ho, ho, przecież p r z e m e k Szczepaniuk chyba tylko więcej stworzył, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy. Ale to już mówiliśmy o projektach Martina. No i Martin, trzecie miejsce w kategorii Wzorowy Podcaster. A drugie miejsce i pierwsze miejsce to są dwie osoby dość zasłużone do polskiego podcastingu, aczkolwiek nie za długo w tym podcastingu są. W każdym razie pierwsza trójka. Bim, bim, bim, wzorowy Podcaster 2012, czyli trzecie miejsce, jeszcze raz powtarzam, Martin Lechowicz. Drugie miejsce, Jan Fior. No, tak trochę nie wiem dlaczego, no ale tak to wyszło. No i pierwsze miejsce, wzorowy podcaster. Wzorowy podcasterze, dzwonię tutaj do ciebie właśnie i c h c i a ł b y m się spytać:、um, taki głos sympatyczny, taki, taki tak dobrze dudniący głos.、Um, Tomaszu, agencie. Witam serdecznie. Kto to, jest, kto to jest dla ciebie wzorowy podcaster? Definicja, definicja. Poproszę、chyba、na początek. Muszę, muszę się przyjrzeć tej liście, kto, kto dostał, bo chyba. Ja, przyznam szczerze, nie wiem, nie wiem kto, kto może być wzorowym podcasterem. Mogę sobie tylko wyobrazić, że wzorowy podcaster to ktoś, komu zależy chyba na tym, co robi przede wszystkim. To, od tego bym zaczął. Przyznam szczerze, nie przygotowałem sobie odpowiedzi na to. Tak, jedziemy na żywca, dzwonimy nagle po prostu I, i, i to nie jest tak, że jesteśmy umówieni, wszystko jest dogadane. Po prostu pytanie, odpowiedź, i, i tak to jest. Wzorowy podcaster. 2012 roku. Agent Tomasz. Tomku, bardzo serdecznie Ci gratuluję tej pierwszej, a nie ostatniej nagrody, Banki e p i e z a 2012. I cóż można powiedzieć, nagrody są umowne, zostały Wam wysłane pocztą e-mailową, no ale patrząc na punkty, to jesteś tak dość mocno oddzielony od drugiego miejsca, a już w ogóle mocno oddzielony od trzeciego miejsca, czyli z e r o w y podcaster, wziąłeś w zasadzie wszystko. Można by tak powiedzieć, troszeczkę już psując to, co się działo w zeszłym roku. Agent Tomasz, wzorowy podcaster. No i cóż jeszcze można powiedzieć? Tomku, chciałbym Cię spytać, skąd się wziąłeś? Czyli skąd w Twoim życiu podcasting? Skąd w Twoim życiu pomysł na, na to, co robisz? Czyli, czyli mówię o podcaście Agent Tomasz.、A、zanim odpowiem na to pytanie, to tylko nawet już nie dziękując moim słuchaczom, bo to jest chyba już banał, mówiąc, że dziękuję, podziękuję im w, na różne sposoby. To myślę, że właśnie to, że, że zająłem to miejsce, jest najlepszą nagrodą. Tak więc wiesz, wydaje mi się, że są nagrody w tym konkursie, jak najbardziej. Skąd się wziąłem? Miałem dużo doświadczeń z radiem na przestrzeni, gdzieś między podstawówką a liceum, przy różnych projektach radiowych, że tak powiem, w moim rodzinnym mieście pracowałem, wpadałem, chciałem być dziennikarzem radiowym kiedyś. Że tak powiem, moja zawodowa droga poszła zupełnie w inną stronę, ale nawet jak byłem na studiach, to współpracowałem z radiem studenckim. Wcześniej w klasie maturalnej współprowadziłem program radiowy w takiej większej sieci, już takiej komercyjnej, typowej, popowej, że tak powiem. Całkowicie, całkowicie hobbystycznie. To gdzieś umarło po studiach na, na parę lat. No i przede wszystkim chyba to, że pojawił się podcasting, uratowało sprawę, jeśli można tak to nazwać, i sprawiło, że mógłbym z powrotem. Mówić do mikrofonu i nie musiałem mieć za sobą korporacji, że tak powiem, i od, która od razu wprowadza mnie na, na antenę, na, na szerokie pasma, wiesz, na miliony głośników jednocześnie, tylko mogę mówić do swojego mikrofonu, nagrać to, zmontować, wysłać do internetu i będzie tego słuchał ktokolwiek chce. Tak, ja w swoim, nie tylko dla o r ó w w moim podcaście mam taką jedną reklamówkę, taki promos. Bardzo króciutki. Podcast, trochę inne radio. I tak to, tak, to, tak to ja bym nazwał. Zatem słyszycie, drodzy słuchacze, powoli troszeczkę odkrywamy agenta Tomasza. Nie jest to bardzo tajemnicza osoba, ale jak słyszeliśmy, od podstawówki już w radiowęźle y, dawał głos, podrywał d z i e w c z y n y swoim kuszącym głosem. Czy wtedy też miałeś taki kuszący głos? Nie, no to było przed mutacją jeszcze daleko. Aha, aha, aha. To、no、dobrze, zatem jeszcze raz powtarzam. Wzorowy podcaster 2012, agent Tomasz, i lecimy na małe. Reklamy na małe przerwy i wrócimy po c h i l u n i Zapraszamy do reklamy. Cześć wszystkim, tutaj Dark r y s m a n z podcastu z Gaudy, a w tej chwili już nazywającego się Gaurcast. Proszę z mojego studia Cimex na autostradzie A12. W drodze z, z Gaudy do, do Hagi, do Den Haag, jak to mówiłem tutaj w Holandii. A dzisiaj, dzisiaj krótki podcast. Zacznę od pozdrowień, później powiem o pewnym nowym zakupie, który, którego dokonałem dla, dla domu.、And、w międzyczasie puszczę muzykę, na pewno będzie to Black Lab z Podczo Music Network, ta sama grupa, którą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 あッケー Już chyba sobie pójdę. Trzeba oszczędzać prąd. Cześć Filip, góra się kłania. t a nie poznałem, dzień dobry. No, dzień dobry, ja, można powiedzieć, że też masz zmieniony głos przez, przez te telefony, komórki, nie wiadomo co jeszcze. d z w o n i ć zobaczyć, jak żyjesz. No właśnie, dobrze. Właśnie yy, paczka dla, dla szanownego kolegi yy, jest p a k o w a n a wtedy muszę dołączyć coś. Po w i e k e n i e wysyłam taki specjalny gadżet yy, dla podnośnika. Jakby nawet można powiedzieć, yy, znak filmowy, ale to dojdzie. Myślę, że w ciągu tygodnia, 10 dni to kolega zobaczy. Paczka już leży gotowa i myślę, że adres bez zmiany. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Adres bez zmiany, tak. Tak, to się cieszę. A kiedy ruszasz z następnym odcinkiem? Nie wiem, zresztą, zresztą mam trochę tych odcinków zmontowanych, ale ostatnio nie mam jakby nastroju i jakiś jestem taki z d e p c n i ę t y i ten. I nie chcę wrzucać tak, byle wrzucać, nie? Tak, nie, nie, nie,、no、to wiesz, nie o to chodzi.、Hmm. Wiesz, to odcinków、no. nagranych masz od cholery, to, to wiesz, każdy、no. o tym wie, ale. Którego ś dnia musi nastąpić właśnie przerwa. c z y przerwa w tym sensie, że no, trzeba dawać no, następne odcinki dla słuchaczy, bo słuchacze czekają. I co? No to w takim razie nie przeszkadzam. Tam, żeby nie, dzisiaj nie marynarka nie k a n i e przeszkadzała. to my o j e c h a l i ś m y w drodze, więc, więc mi tu wieje. A co u kolegi? Bo kolega t e s z l i na dwa. Kiedy coś tam, coś będzie? W październiku. Otóż i to, otóż i to. Także ten. t o udanego wieczoru i ten. Będziemy w kontakcie, Filip. Okej,、okay. trzymaj się, Filip, i ten. Do, do usłyszenia.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 Przed mikrofonami Filip i Tomek, n a j w i ę k s z y n k i e t e r z y podcastowego s z e m r a n ń g a ś w i a t k a No i słyszycie, nawet człowiek nie może się na chwilę ruszyć ze studia, wyjść na papieroska, wyjść do sklepu, odebrać jakieś swoje rzeczy z pralni albo. Po prostu się przejść, dzwonią do niego, dzwonią do niego wszędzie. No i tak to jest. No i cóż, witamy już w trzeciej części naszego mega podcastu, mega megafonu, czyli Republic Podcast, Republic Podcast i część jego, czyli megafon, część jego, czyli megafon ekstra. Taki raz na miesiąc mamy taki plan sobie robić, właśnie taki dłuższy odcinek, a dzisiaj jest mega długi odcinek. Nasz konkurencyjny, niekonkurencyjny po znajomości znajomy Projekt, czyli podcastofon. Tam, czym dłuższy jest odcinek, tym jest bardziej miodny, tym, najbardziej, tym bardziej ma więcej słuchaczy. Dwie godziny, dwie i pół to jest średnia. Chłopaki dobijają pewnie do trzech, t z e c 3-4 godzin, nawet na odcinek, a my mamy wszystko. My mamy najlepszy, bo mamy odcinek, yy, bo ja wiem. Planowaliśmy dwie godziny, ale chyba będzie trzy, może cztery, więc musi być fantastyczny, niesamowity i na pewno odbierzemy podcastofonowi dużo, dużo słuchaczy, no bo czym dłuższy, słuchaj, czym dłuższy odcinek, tym lepszy odcinek, a oni wszyscy mają dużo czasu na słuchanie, mają dużo czasu na przesłuchiwanie wszystkiego powolutku, więc jeśli przesłuchają nas odcinek raz za dobrze, nie tak podzielonego podzielone na części, bo mamy także możliwość、um, odsłuchania sobie na części. Tak zrobiliśmy, żeby nie było t a k i e j j a k c ś wtopów jak komuś,、e, ktoś ma wolne łącze. Można, oczywiście, sobie ś c i ą g a ć cały odcinek, który waży miliard mega, ale można sobie to wszystko ściągać jeden po drugim. Więc, więc wszystko dla Was, r o d z y złacze, więc podcast o f o n o w c y na pewno pokochają nas, nasz odcinek mega długi. Więc Lecimy z trzecią częścią, ale zanim, zanim do niej przyjdziemy, czyli Szapowa, najlepszy odcinek 2012 roku, czas na małe. Podsumowanie tego, co było, czyli spotykamy się z ekspertem, zadzwonimy do eksperta. Człowiek, historia, człowiek bardzo zasłużony do polskiego podcastingu, chociaż ciągle tak troszkę w cieniu, ale, ale ja myślę osobiście, że to jest człowiek, który jest ważny dla naszego świadka. Zawsze mówi, co myśli i za t e go cenię, więc, więc dzwonimy, dzwonimy. Reklamy malutkie, mała przerwa, jeszcze sobie z o b i ę herbatę i wracamy. お箸はマサクリティショナルのコスメです。 Ciąg dalszy tej piosenki tylko w podcaście Masa Krytyczna. <śmiech> <śmiech> www. Masa Krytyczna. Masa Krytyczna. Masa... Pozytywne zacisze. Audycja Borysa Kodzielskiego. c wreszcie niezależny Samorza. Spotkania, muzyka, książka, podróże dalekie i bliskie. Serdecznie zapraszam w pozytywnezacisze.pl Dzwonimy teraz do... do człowieka z Warszawy... no nie z Warszawy, spod Warszawy. Zaraz, zaraz spróbujemy. Spróbujemy, spróbujemy się zaraz połączyć. Dzwonię, dzwonię, dzwonię. Zanim się jeszcze połączę, powiem, że człowiek jest z lasu, człowiek jest ciemny, człowiek lubi nietoperze, człowiek lubi komiksy. No i któż to mógłby być? Halo Bartek, halo Konstantin... Konstancinie Ziorna. Halo Cześć f i l i p Serdecznie witamy, bardzo, bardzo dziękuję Ci, że przyjęli zaproszenie do naszej audycji i że znalazłeś czas. Słyszałem, że montujesz programy dla BBC, dla CNN, jesteś cholernie zajęty. I, i, i... Nie dla BBC, tylko dla TLC. Tak, TLC, BBC. Tak, zatem, zatem. Nie będziemy przedłużać. p o w i e d z i e ł e ś że mam tylko 6 minut, bo zaraz wchodzisz na antenę, będziesz montował różne rzeczy. Zatem、e, jesteśmy w połowie naszej ankiety, czyli świeżak roku wzorowy podcaster. Ale za, zanim zadam te pytania, Bartek, chciałbym się spytać, bo ty jesteś takim podcasterem już, można powiedzieć, z drugiego rzutu. Z pierwszego rzutu to jestem ja, z drugiego ty. Czyli skąd się wziąłeś w polskim podcastingu? No i, i, i, i czym dla ciebie jest podcasting? Twój ciemny, mroczny, komiksowy, Batmanowy, ale też ten, można by powiedzieć, dziadowski z lasu. Bo to, bo to wbrew pozorom zbierze bardzo dużo dobrych, dobrych głosów. m a r k u oddaję Ci głos. z No czy w i d z i ś no bo <śmiech> skąd się wziąłem, tego nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć. To było tak, że moi k u m p l e z komiksowa wystartowali ze Swingiem. E, tuż przede mną, tak naprawdę, to było przebicie tam dwóch czy trzech odcinków, i to był taki bezpośredni impuls, na zasadzie, zaraz. Może ja też zrobię coś swojego, prawda? To był tam druga połowa 2007 roku, bodajże, o ile dobrze sobie teraz przypominam. Tylko, że ja postanowiłem zrobić coś zupełnie innego.、E, ja wcześniej mniej więcej miałem pojęcie, co to jest podcasting i tak dalej, o tym, że istnieje w Polsce, to trudno jest mi teraz powiedzieć, czy wiedziałem, czy nie. Możliwe. Słyszałem, że pierwszy podcast jaki słuchaj, to był nie tylko dla orów. <głos> Trudno mi powiedzieć szczerze, teraz mogło tak być, a, a mógł to równie dobrze być z k w a r a bo ja tak mówię, mniej więcej wiedziałem, że tak i się dzieje. Trudno jest mi powiedzieć, czy to było zanim wystartowałem, czy po tym, jak wystartowałem, to stwierdziłem, że o p r z e j ś ż takich jak Szwinki, a jest więcej. Ja przez bardzo długo gdzieś tam nie pojawiałem się jakoś za specjalnie w tym środowisku, co do tej pory niektórzy mi wypominają. Natomiast tak, troszeczkę trzeba rozgraniczyć to, co było kiedyś, powiedzmy, a to, co jest teraz, bo bez 180 to były tylko i wyłącznie recenzje. Ja tam robiłem to, co i tak robiłem na blogu, więc recenzowałem sobie poszczególne rzeczy. k a p o p to była taka audycja autorska, gdzie robiłem różne rzeczy i trochę gadałem, i trochę recenzowałem, i trochę opisywałem, a czasem było radosne pierwszenie. Natomiast to, co teraz robię, to są jakby dwie zupełnie niezależne rzeczy. Pierwsza, to co na Gnieździe Światów się dzieje, to są rzeczy takie kapokowe, czyli a to recenzja komiksu, a to książki, a to czegoś tam. Natomiast dziady z lasu, one w zasadzie powinny być osobnym projektem, ale mi się trochę nie chce. Dziady z lasu chyba najbardziej mi się wydaje, przypominają takiego pierwotnego swinga, gdzie po prostu siedzi kilku kolesi i pieprzy, coś zwykle od rzeczy, chociaż、no、my staramy się gdzieś tam. Inaczej, może to nie jest tak, że my staramy się, może to nie jest tak, że my specjalnie na potrzeby tej audycji gdzieś tam przypominamy sobie, opowiadamy jakieś rzeczy o historii czy o czymś. Oczywiście wychodzimy frontem do klienta, bo mamy świadomość, że ileś tam osób tego słucha. Natomiast my od wielu, wielu lat chodzimy pić w plener i opowiadamy takie historie i rozmawiamy o takich rzeczach, więc to jest tak.、E Troszeczkę dla a to, siebie, to... a, a troszeczkę dla potomności, a troszeczkę po prostu myśmy zawsze y, chcieli nagrywać nasze melanże. Od bardzo wielu lat, odkąd pamiętam,、mhm. próbowaliśmy na telefonach komórkowych, na jakichś innych rzeczach, y, jeszcze na magnetofonach kasetowych. Z tego zwykle nic nie wychodziło. A dopiero właśnie z pojawieniem się konsumenckiej mikroelektroniki rodem z Japonii okazało się, że jest po prostu tak cholernie proste. Tak, tak. Czyli, czy to jest tak, że macie mikrofon i idziecie kusować do Puszczy b i a ł o w y s z c z a ń s k i e j czy odwrotnie, czy, czy idziecie kusować i przy okazji jest mikrofon? To jest tak, że my, to jest przy okazji, mikrofon jest przy okazji. My nie zawsze gramy, bo my, generalnie rzecz biorąc, spotykamy się na piwie mniej więcej raz w tygodniu, teraz, no bo każdy ma tam swoje zobowiązania, pracę, rodzinę, jakieś takie rzeczy. My też nie jesteśmy już młodzi. Więc to nie jest tak, że możemy melanżować jak w liceum, że prawie codziennie. Natomiast mikrofon zawsze jest ze mną, bo ja zawsze co najmniej jeden dyktafon przy sobie noszę. I jak się okaże, że jest fajnie, no to wtedy rzeczywiście się łapiemy.、No、ostatnio mieliśmy taką sytuację, kiedy Kumpel napisał SMS-a swojej, może byśmy przejechali się nad Wisła. Ja wezmę samochód.、A、ponieważ ja wziąłem sprzęt ze sobą, wyszedł bardzo fajny, ciekawy wieczór, który zresztą na łamadziadów się pojawi. Rzecz. Zupełnie jak na dziady niezwykła, niecodzienna, I, i, i to jest tak, że nigdy nie wiesz tak naprawdę, co się może trafić. Tak, jak masz t y g o d n przy sobie, to jest e ś bezpiecznie. W każdej chwili możesz go wyciągnąć, powiedz, i ech, weź to, powtórz i jedziesz, a ponieważ、e, ileś tam gigabajtów sprzętu jest w stanie udźwignąć ładnych parę godzin, to tak naprawdę nigdy nie wiesz, co、mhm. potem z tym zrobisz, czy to będziesz trzymał, czy to wyrzucisz, czy jakoś wykorzystasz. Tak, tak. Bez s 180. Był bardzo, bardzo, bardzo, bardzo taki zamkniętym, we, mam wrażenie, projektem. Kapok troszkę wyszedł do ludzi. No i teraz w s p o m n i a n y dziady z lasu to już myślę, że, że jest y, nawet klasyka polskiego podcastingu, ale nie będziemy o tym rozmawiać. Y, Bartku, jesteśmy w połowie ankiety. Ja gratuluję Ci za zeszły rok. Niestety nie u nas, ale European Podcast Awards zdobyłeś nagrodę. W tym roku European Podcast Awards także m i a ł y udział. Dużo ludzi krytykowało. p i h o n d między innymi, pozdrawiamy go. Nie ja, ja, rozumiem jego, ja rozumiem jego z, zarzuty, zresztą nawet gdzieś tam pozwoliłem sobie skomentować jego, tak, tak. jego wypowiedź、ja、na b l o g u Jest w tym trochę prawdy. no To jest specyficzny konkurs, on, on ma swoje、hmm. wady, natomiast liczę na to, że to się będzie zmieniało, tak jak zmienia się wszystko.、E, przynajmniej taką mam nadzieję. Tak, ale gówniany、e, d y k t a f o n Olympusa w kieszeni masz? Ech, mam oczywiście,、tak. chociaż muszę przyznać, że <grafy> dziady zacząłem znowu grać na Zumie, bo、hmm. mimo tego, że trzeszczy obudowa, która jest dziadowska. No i oszukujmy się, tu z tym、tak. plastikiem japońcy się nie postarali. To jednak、hmm. jakoś inaczej t a jest. Dobrze, świeżak roku, czwarta kategoria, jest masa kultury, firma na migracji, podcast, dekompresor, inny koncept dreszcze. Czy ty, słuchasz swoich, czy ty słuchasz jakichś podcastów oprócz swojego? Właśnie, m ó w i ą c o tej kategorii. Tak, słucham z kwary czasem. Tak.、E, czasem słucham Ciebie. Pozdrawiamy Macieja. Mando. p o z d r a w i a m m a c i e Odsłuchuję rzeczy do kombinatu, zwykle,、tak. bo też、mhm. nie zawsze, więc, więc słucham na co dzień Wigora. Słucham skóry i, i paru innych rzeczy, natomiast ja słucham rzadko, bo sprawa wygląda tak, że ja nie bardzo mam kiedy słuchać. Jak siedzę w pracy, to、ja、muszę、mm. pracować. Jak siedzę w domu, to generalnie albo zajmuję się, bawię się z dziećmi, albo czytam, albo yy, siedzę przy komputerze. Natomiast yy, ja mam czas na słuchanie w samochodzie, dlatego ja na przykład należę do tych ludzi, którzy słuchają podcastów z p ł y t CD. Ja sobie nagrywam MP3, i puszczam o, je sobie w ja samochodzie. Ja, jakiś czas temu jechałem. Do Wielkopolski, miałem przed sobą 4 godziny trasy, to wrzuciłem sobie płytę i słuchałem. Natomiast ja, ja jestem trochę jak inżynier Mamoń, n lubię historię, tak jak on, melodię, które już kiedyś słyszał, to ja lubię rzeczy, które mam sprawdzone. Więc ja ostatnimi czasy, przyznam się szczerze, po nowości rzadko sięgam. Gdzieś tam miałem okazję chyba masy kultury wysłuchać dekompresora. Natomiast ja w ogóle słucham, jeśli chodzi o podcasty, mało raczej tak z przypadku. Więc tutaj trudno jest mi powiedzieć. Fajnie natomiast, że jakby nie patrzeć, tak dużo zupełnie n o w e j rzeczy się jednak w roku pojawia. Bo... Tak, ponad 50, jak mówił An kiedyś Andrzej Famielec、no、Andrzej to, w jego podcaście. Więc... Znaczy, oczywiście te nowości、uh -huh. w jego wydaniu to tak nie do końca były nowości, bo np. Gniazdo Światów zostało zaklasyfikowane jako nowości, a wszyscy、uh -huh. dobrze wiemy, że to jest jakaś tam kontynuacja, ale、uh -huh. nawet odsiewając to. Około 40-45 by było. Tak, to jest tego sporo. I no oczywiście, wiesz pytanie,、mm. ilu z tych ludzi dociągnie、mm. do dziesiątego odcinka i upadnie po、mm. piątym, ilu po trzecim, bo i takie sytuacje znamy i takie sytuacje、mm. się zdarzały, ale są takie przypadki, jak yy, dziennik pokładowy, który. Zaczął się i tak metodycznie swoim wolnym tempem jest kontynuowany, i teraz tych odcinków jest już kilkanaście. Więc jest gdzieś tam、tak. pomysł na to, że ci ludzie się będą pojawiać, przychodzić na nasze miejsce, jak nam się znudzi, bo z, z nas, z tych pierwszych dwóch, trzech fal, coraz więcej ludzi się chyba wykrusza. Chociaż s a m o s i ę się pojawiła i stąd nie z a w o d n po latach przerwy. no więc、tak. Siedzi to w ludziach, g d z i e ś Siedzi to w ludziach, nie tylko dla orów wspomniane, troszkę tutaj k r y p t o r e g l a m i też gdzieś tam pewnie wróci pod koniec roku albo na jesień, ale, ale nie o tym rozmawiamy. Trzecia kategoria, w zdrowy podcaster. Tutaj mamy na pierwszym miejscu agenta Tomasza, na drugim Janka Fiora, na trzecim Martina Lechowicza, a potem Wojtek Pietrusiewicz z Magatki albo z Nadgryzionych, nie pamiętam dokładnie. Nie, nie chcę Cię spytać o to, o, o, o sądy a propos agenta Tomasza i, i innych. Chciałbym s i ę spytać, kim jest dla Ciebie zdrowy podcaster?、Kim Jest właśnie taki człowiek. n a c z y <śmiech> widzisz,、no、tu jest taki problem. Przede wszystkim zacznijmy od tego, czemu podcaster ma być wzorowy. Podcaster ma być dobry, nie ma czegoś takiego jak wzorzec. Było te tam siedem zasad podcastingu. Tak, regularność które, pierwsza. Tak, wyznawałem i, tak. i nawet teraz staram się gdzieś tam w miarę możliwości, mimo że zarzuciłem już tryb regularny tego trzymać i lubię ludzi, którzy tego się trzymają. Stąd na przykład bardzo cenię sobie Mando. który pociska regularnie, stąd na przykład tacy ludzie. Może na ósmym miejscu. Tak, to prawda. Jak Martin Lechowicz, który produkuje regularnie i dostarcza. To podstawa zasada marketingu. Agent Tomasz też wykazuje się czymś takim, ale nie o to chodzi. Lechowicz, agent to są ludzie, którzy gdzieś tam mają już pewien poziom profesjonalizmu, gdzieś nawyków wyrobionych. Mando zresztą też, bo ilość pracy, którą ten człowiek wkłada w obróbkę swoich produkcji, jest dla mnie niewyobrażalna. Andrzej Famielec kiedyś powiedział, że gdyby była nagroda dla najbardziej leniwego podcastera świata, to ja bym ją dostał, a do nagrody dołączono by mi Meleksa, żebym nie musiał jej nieść. <śmiech> b a r d z o d o b r e <śmiech> Więc ja bardzo cenię u ludzi to wszystko, czego oni nie mają. Trudno mi mówić o wzorowości. Dobry podcaster to jest taki, który wychodzi naprzeciw swoim słuchaczom. To znaczy, on jednak musi być trochę Intragny, dla nich. Tak, i to jest człowiek, który gdzieś tam bierze pod uwagę słuchaczy. Może wychodzi naprzeciw, to jest dobre właśnie określenie. Bierze pod uwagę swoich słuchaczy, natomiast nie robi pod nik. Bo też podcasting dla mnie to jest coś, co robi się dla siebie gdzieś tam i według jakiejś swojej wizji. I cała masa ludzi u nas w tym środowisku właśnie tak robi.、I、robi coś dla siebie. Jeżeli ktoś tego chce słuchać, świetnie. Jeżeli nie, to świetnie w zasadzie. Bo to nie o to chodzi. Ja bardzo cenię sobie też Maćka Skwalek, który uważam, że powinien nadawać częściej, ale dosyć dobrze rozumiem, dlaczego yy, nie zawsze mu się chce i dlaczego nie zawsze może. To też jest przykład takiego człowieka, który gdzieś tam ma swój modus operandi, którego się od bardzo dawna trzyma od lat, można byłoby powiedzieć i gdzieś tam wierny jest jakiemuś swojemu stylowi, jakimś swoim zasadom. To też... Ja nie do końca w ogóle rozumiem, o co chodzi w byciu wzorowym p o d c a s t e r m bo nie ma wzorca. Na tym polega podcasting, że nie trzymamy się jakichś odgórnych zasad, ram, tylko każdy działa według tego, co uważa.、No、i... Popracujemy w przyszłym roku nad, nad skonkretyzowaniem pytań, tak, żeby było jednoznaczne i słuszne. I mam nadzieję, że Chciałbym, żeby ten wzorzec dopuszczał bluzgi na antenie. O, o, <grywa> za uprzednim ostrzeżeniem pisemnym. Tak, Panicza. p a n p a r a na dziewiątym miejscu w podcasterze, we wzorowym podcasterze, więc, więc trochę mu się dostało. Zresztą wygrał, wygrał, czy nie wygrał EP w tym roku? Jak to było? Wygrał.、Dobra. Wygrał i muszę przyznać szczerze, nie wiem jak pozostali dwa jej r o ż n e Natomiast ja spośród czterech finalistów Maćka pozwoliłem się sklasyfikować bardzo wysoko. Między innymi właśnie za że, rzeczy, które u niego ocenia, za to, że. Zawsze jest to wszystko dobrze przygotowane za to, że to jest człowiek, który mówi z sensem, za to, że、e, gdzieś tam、e, no, jego się z przyjemnością słucha i gdzieś z przyjemnością jest się odbiorcą tego jego podcastu. I uważam, że chociażby za sam staż i wkład pracy、e, jak jak ten c z u o w i e tak no, należało mu się, a ponieważ najwyraźniej nie tylko ja tak uważałem, ale dwóch pozostałych jurerów również, to、e, cóż, no m a ć k o w i się dostał、mhm. się dyktator. Tak, Czyli dla Ciebie wzorowym podcasterem, który wzorowym podcasterem nie jest, jest m a c i e j s k w a r a zatem... Tak, tak myślę, że tak.、Da. Najbardziej、hmm. jest zbliżony do y, mojego takiego wzorca, tego czym, kim gdzieś tam postać posta、hmm. podcastera powinna być według mnie. Tak, mówiłeś, nie masz czasu. 6 minut zrobiło się w 16. Partku, dziękuję ci za、ja、t o debatę. Ja tak gadam, ale, tak. ale muszę uciekać. Tak. Jakie plany w, w Twoich podcastach na najbliższe wiosenne? Mam nadzieję, już cieplejsze dni? r e c e n z j e komiksów i jeżeli się uda utrzymać tempo, a mam teraz fajną ekipę, to dziady z lasu co dwa tygodnie. Mam fajną ekipę,、o. bo wraz z końcem pierwszej serii doszedł na antenę jeszcze jeden człowiek, człowiek, którego znam. Przez całe jego życie, który najpierw zapytał w ogóle o co chodzi, jak mu się pochwaliłem, co robię. Potem przesłuchał wszystko, co było do、mm -hmm. przesłuchania. A potem złapał zajawkę, i przyszedł na nagranie i się został. t a Myślę, że będziemy、pracja. to kontynuowali. j a Ech... słuchacza do podcastera. Tak, <śmiech> ale nie wiem, czy będzie tam coś specjalnie innego niż dotychczas. Plus, recenzję komiksową,、no、to, to gdzieś standardowo, a potem nie wiem, nie wiem, nie mam jakichś takich sprecyzowanych planów. Na razie to się toczy, jest fajnie, jest spontanicznie, jest dużo dobrej zabawy.、No、I o to chodzi. chyba o to chodzi. Także o chodzi, t pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dzięki za kontakt Filipie, i do usłyszenia. Pytam w kontakcie, dziękuję, i lecimy dalej, bo czas na spać. Przed chwilą Bartek. Zapatrzony, można powiedzieć, Macieja Skwary, ale takie pozytywne zapatrzenie. Yy, teraz związki partnerskie są na... na no, gdzie są? Chciałbym、no. się powiedzieć, r że k o w dupie, ale yy, no nie, o n no walczą, czy to, jest, czy, czy to jest zdrowe, czy to niezdrowe, i, i czy to zalegalizować, czy niezalegalizować. No, wiecie, te sprawy. No ale cóż, wracamy do Macieja Skwary. I chociaż Maciej Skwara powiedział o naszym całym serwisie i, i naszym, naszym przeglądzie podcastów, że to jest mega kutafon, no to taka mała rysa na, na, na pięknej facjacie, na pięknym, na pięknym obrazku Macieja. I cóż, postaram się do Macieja zadzwonić, spytać się go o tego kutafona, jak to wyszło. Mówił, że to ż a r t że to tam chłopaki robicie igły, zwidły i, i te sprawy. No ale zadzwonimy do, do Macieja, momencik. フィリップもありがとう。 suchaj ł mi tu synki w tej Ameryce gadają, że to je s t ponoć podcast polski podcast, ale on jej jeden na caluśkim świecie co on się w ogóle nie nazywa, no ja h o p i e nie nazywa się i to je s t polski podcast www bez nazwy net, ja suchaj ł wlejś do tego internetu i mi tu po tym wszystko opowiesz jak to posprawdzasz, ja h o p i e no fajnie to wiesz by da kończyć ja też Cię fez kochom, no przyjmij się ピューンクテンスキャンザトーゴン。Ja przylecę na święta z tej Ameryki, to będzie fajnie。Ja、cześć、b u z i a k ネト。Ja、jedyny podcast na caluśkim świecie, co się nie n a z Drin, drin, drin. Serdecznie witamy ponownie.、Um, zaginęli czy nie zaginęli? Szymon, hallo, hallo. Słabo cię coś słychać? Słabo cię coś słychać? Nie, nie wiem, co się dzieje, to pan nie wie. Zaginęli, zaginęli w Halloween, to jest szóste miejsce, podcast Masa Twitter. Chłopaki, powiedzcie coś o tym m e c z n i c z y To jest bodajże najciekawszy odcinek, jaki kiedykolwiek nam się udał, ale nie do końca dlatego, co w nim słyszą inni, tylko w związku z tym, co my słyszeliśmy w trakcie nagrywania. Bo jeśli słyszeliście ten odcinek, to jest przerażający odcinek, który nagrywaliśmy na Halloween.、I、cała zabawa polegała na tym, że chcieliśmy się troszkę pobawić z konwencją i, i zrobić troszkę bardziej przerażających niż zwykle wstawek.、I、wszystko było fajnie i pięknie do czasu, aż Pewne zakłócenia na linii, które słychać w odcinku, i one przez wielu słuchaczy zostały odebrane jako ciekawy montaż. One się wydarzyły naprawdę. I mówiąc szczerze, my nagrywając ten odcinek w tym momencie, po prostu mi się krew zmroziła i wiem, że Michałowi też. Tak, nagrywaliśmy ten odcinek, k t ó r y jeszcze trzeba wspomnieć, z Jackiem Rokoszem, który prowadził wcześniej Sklepik z horrorami, znakomitym znawcą horrorów oraz kina klasy B. No, no, no i tutaj tak, mieliśmy takie zakłócenie na linii z Jackiem w pewnym momencie. I naprawdę to nie był montaż. Takie zakłócenie nigdy podczas nagrywania nam się nie zdarzyło, tylko w tym odcinku halloweenowym, który był taki trochę robiony w konwencji zaginionej taśmy, na zasadzie no, trzech podcasterów zaginęło, to jest ich ostatnia rozmowa.、Tak? Jak te filmy mamy takie różne, yy, tym podobne. No, natomiast tutaj naprawdę takie zakłócenia się zdarzyły, i to nas cholernie przestraszyło. Wyobraź sobie trzech gości siedzących Czyli w... trzech zaginionych podcasterów i czwarty gdzieś w tlejach. To jakieś, w ogóle nie to jakiś demo. n No Wyobraź sobie trzech gości s i e d z i w różnych kra częściach kraju, wszyscy myślą o horrorach, bo to, bo to Halloween. Rozmawiamy o horrorach już od dobrych kilkudziesięciu minut i po prostu zaczynają się takie dziwne rzeczy dziać, że、no、masz ochotę po prostu się rozłączyć i nie wiem, uciekać.、Um, szóste miejsce, cóż, cóż więcej powiedzieć. Jeśli ktoś nie słuchał, warto posłuchać. c i e p ł e gacie, dobra herbata i. i... Nie słuchać na słuchawkach, bo chyba wtedy wszyscy po prostu by się posikali ze strachu.、Le、najlepiej wziąć jakąś chłopaka albo dziewczynę, pod rękę zależy, no bo to, żeby życie miało smaczek, raz dziewczynę, raz chłopaczek, i słuchać we dwójkę, bo wtedy, wtedy mniej się człowiek boi. Więc, więc, si więc jak tylko szóste miejsce, to、ja、się boję, co byśmy musieli zrobić na pierwsze. To co najmniej musiałaby być jakaś taśma, na której faktycznie umieramy. Tak. Naprawdę musielibyśmy zaginąć. Albo, Albo za... naprawdę zaginąć w t e d y nie byłoby tego podcastu. Nie, nie, nie miałby kto zmontować. To ja współczuję wygranemu w takim tak, wypadku. E, e, wygrany, wygrany. Tak, nie zaginął. Nie, nie zaginął, jest, jest niezadowolony nawet, możemy powiedzieć. Zatem szóste miejsce, w s z a p o b a czyli odcinek, który najbardziej przypadł Wam do gustu, czyli szóste miejsce w tym roku, w zeszłym w zasadzie zaginęli w Halloween podcast Masakultury. Przejdziemy do piątego miejsca, czyli mroczny rycerz, rycerz powstaje, a z nim,、e, a my razem z nim, czyli podcast Małe y Film m i d ł o na piątym miejscu. Na czwartym miejscu wady postawy obywatelskiej agent Tomasz. To jest ta druga trujeczka. Pierwsza trujeczka, no to porozmawiamy z tym, który zdominował pierwszą trujeczkę. Za chwilę będziemy do niego dzwonić. Chłopaki, wady postawy obywatelskiej agent Tomasz, coś wam to mówi. A bom roczny rycerz powstaje, a my razem z nim znacie te podcasty, pamiętacie? Małe filmidło film doskonale znamy i pamiętamy. Zresztą z Jaśkiem, no, nawet się widzieliśmy niedawno osobiście. Przy okazji Pyrkonu mieliśmy okazję się spotkać i trochę sobie razem z publicznością porozmawiać. Tak, także małe filmidło bardzo lubimy. To jest nasz zaprzyjaźniony podcast. Chociaż ja to też zawsze powtarzam, że jest to ten podcast, którego zawsze słucham, a nigdy nie zgadzam się z prowadzącym. Prawie. Prawie. Natomiast agenta Tomasza, wyznam szczerze, że dopiero zacząłem słuchać niedawno. Nie przesłuchiwałem tych najlepszych odcinków z racji tego, że agent Tomasz często zajmuje się rzeczami, które są aktualne. To jakoś nie, nie czuję potrzeby przesłuchiwania tych, tych, tych wszystkich starszych odcinków. No a o samym podcaście, wstyd mówić, ale dowiedziałem się dopiero z głosowania, tak? I dopiero wtedy sięgnąłem po agentę Tomasza. Także nie wiem, jak Szymon, no ja, ja nic więcej nie mogę powiedzieć o tych najlepszych odcinkach. Moje doświadczenia są podobne, więc. Tak, tak. Moje doświadczenia są podobne, więc wstrzymam się kulturalnie z głosem. Niemniej, no oczywiście, brawa, bo wszystkie te miejsca, które agent Tomasz zajął w tej kategorii, jak najbardziej za, zasłużone i tłumaczymy z francuskiego, czapki z głów. Tak, a ja to już mówię który, któryś raz, teraz, bo po raz po kolejny w moich ustach padnie agent Tomasz przy kolejnych połączeniach, tak to mówiłem. No ale po tym, co s ł u c h a m ostatnich odcinków, to całkowicie zasłużenie i absolutnie nie jestem zły, że tutaj na przykład. Przegraliśmy, bo faktycznie faktycznie fajnie robi podcast. Profesjonalnie to jest też coś, do czego my tam powoli chcemy dążyć. Czyli chcesz być radiem? Chcesz być radiem, chłopaki? Chcecie... Nie do końca radiem,、no、ale chcielibyśmy być taką profesjonalną audycją, w której każdy odcinek jest robiony z jakimś pomysłem, na jakimś mniejszym lub większym scenariuszu, montowany. Także no, dążymy do tego, tak, żeby to było wszystko jak najbardziej profesjonalnie robione, ale no, absolutnie nie radiem.、Tak? To dalej będzie podcast, gdzie. Forum wymiany wolnej myśli, nieograniczonej niczym. Eee, także przy tym na pewno zostaniemy. Dobrze. Nie chcemy być r a d n y m ale chcemy, żeby się nas słuchało tak dobrze, jak najlepszych audycji radiowych w Polsce. O, bardzo ładne, t o bardzo ładne. I zatem kończymy. Szafoba na miejscu c z a r t Megafon Ekstra. Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas. Zapraszamy. Nadszedł Twój czas w w w d e k t a f o n o g r a f i k a p l Musisz posłuchać. To jak nie. Witam serdecznie, nazywam się m a x u d Jestem autorem nowego polskiego podcastu Full v y p a s s Nadaję z Wielkiej Brytanii, a dokładnie z miasta Calais f r a p s t Cumbria. O czym będzie mój podcast? Właściwie to o wielu rzeczach: będzie dużo humoru. tą Informacje o Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim będzie dużo, dużo dobrej muzyki. Ale nie muzyki standardowej, muzyki niepopularnej, muzyki, którą kocham. Jeżeli zainteresowałem Was tym wszystkim, bądź zainteresowałem Was swoim głosem, zapraszam wkrótce na stronę w w w f u l l w y p a s l i p s y n c o m Pozdrawiam, m a x u t c i e biegówki? Przydałyby się. Żeby się poruszać po mieście? No tak, błyskotliwy jest. No bo ja dzisiaj próbowałem samochód odkopać i nijak mi nie wyszło. Dobry dodać. s z i u t k a s ł u c h c i e k o w y tak. Dobrze, czy coś jeszcze mamy? Nie, s o t już wypiliśmy. I woda też. czas kończyć, b ę d z i e m y kończyć. Powoli, czas kończyć. Nie opowiem dowcipu. No tak, b e z zupełnie. Subiektywny podcast sportowy. von Ex. Kategoria Chapoba, czyli przed chwilą rozmawialiśmy z chłopakami z masy kultury. Tam była masa dobrych słów, dobrego gadania. Czyli szóste miejsce, niestety. Piąte miejsce, piąte miejsc, Mroczny i e e j s c m Rycerz powstaje, a my razem z nim, czyli podcast Małe Filmidło. O tym chłopacy też mówili. No i cóż, przechodzimy do pierwszej czwóreczki, która jest dziełem jednego człowieka. Czyli Tomku, serdecznie witamy ponownie. Witam ponownie. No w o się połączyliśmy z agentem Tomaszem. Tomku, zanim przejdziemy przez te odcinki, chciałbym się spytać. Skąd pomysł na nazwę podcastu Agent Tomasz? Zacząłem od numerowania odcinków po prostu. Pomyślałem, że, że będę jechał tak jak sezony amerykańskich seriali. Po prostu 22 odcinki w sezonie, bo tyle wyszło mniej więcej po pierwszym roku, kiedy numerowało się pierwszy, drugi, trzeci, czwarty odcinek. Na początku nie było nazw. I Hugo z kontestacji powiedział, że dobrze by było, ż e b y te odcinki miały jakiś tytuł. Bo, jak jest tylko numerek, to ludzie mają wrażenie, że jak posłuchają tego, to nie będą rozumieli, o czym jest. Bo, może to jest jakiś odcinek w serialu, rzeczywiście. Więc, same poprosił mnie o to, żebym wymyślał jakieś tytuły. I przyznam się, że mam z tym problem. Przed chwilą dostałem od ciebie listę odcinków, które, które zostały wyróżnione. I przyznam, że te odcinki w żaden sposób nie, nie, nie korelują z treścią odcinka. Ja za każdym razem na szybiejku. Inaczej powiem. Wymyślam tytuł odcinka, który powinien pasować do tego, co się dzieje w odcinku. Natomiast mój, mój podcast to jest tak naprawdę 10, czasami 15, czasami 20 newsów z różnych kategorii. Więc staram się wybrać coś, co będzie interesujące, coś, co będzie miało związek z, z odcinkiem. Ale to nigdy nie jest tak, że jeśli mówimy o, powiedzmy, rapt, nie wiem, opodatkować niezadowolonych, jest jeden odcinek. To jest akurat cytat z Federica Bastiata. Czwarte miejsce, czyli wady postawy obywatelskiej.、Aha. Czwarte miejsce za 2012. I właśnie, o co tu chodzi? Przyznam się, że nawet nie wiem, o czym wtedy było w odcinku. Co tydzień... No, to przejdźmy、tak. do trzeciego miejsca, czyli Mindcamp. Ja pamiętam, ja że Mindcamp to był chyba jeden z pierwszych odcinków trzeciego sezonu, czyli teraz, który, tego, który teraz powolutku dobija do swoich ostatnich odcinków. I pamiętam, że chyba w tym odcinku było bardzo dużo rzeczy a propos, a propos różnego rodzaju prania mózgu.、Mhm. Więc、e, jakoś tak się złożyło a propos propagandy, a propos sygnałów podprogowych, tego typu rzeczy. Więc Mindcamp wydawał się tytułem. Na tyle sensacyjnym, na tyle prowokacyjnym, odwołującym się do, do wiadomych, że tak powiem, źródeł,、mhm. um, że pasował. Tak, tak. Pranie Mózgu to jest jeden z pierwszych polskich podcastów. Ukazał się w 2005 roku. No,、e, nadawał z Kanady、no. i nadawał codziennie. Odcinków było chyba z 200. Nadawał właśnie, właśnie prawie prawie, chyba codziennie. h y b a c W naszym archiwum chyba mamy jeden, może dwa odcinki, ale, ale to już nieważne. Wracamy zatem. Mamy na czwartym miejscu Agenta Tomasza na najlepszy odcinek, czyli jesteśmy w kategorii Szapoba. Czwarte miejsce Wady, wady Postawy Obywatelskiej, podcast Agent Tomasz. Trzecie miejsce Mindkampf, podcast Agent Tomasz. Drugie miejsce Raport p r z e d ś i ą t e c z n y podcast Agent Tomasz. I pierwsze miejsce, kto zgadnie, kto zgadnie? tomku?、Um, no, no. Przeczytaj co ci tam chciałem. Opodatkować niezadowolony. Tak, to jest prawdopodobnie z tego, co słuchacze wybrali. Znaczy na pewno słuchacze to wybrali, jest to najlepszy odcinek w 2012 roku. Czyli ponownie zgar zgarnąłeś całą pulę w kategorii, tym, razy, tym razem drugiej. Coś o tym odcinku? O tym odcinku pamiętasz. Co, ja już koniecznie muszę przesłuchać ten odcinek, skoro on wygrał. Tak, jak mówię. Opodatkować niezadowolonych, to jest, to jest fragment cytatu z Federica Bastiata o tym, jak zlikwidować niezadowolenie. Tak. Jednakże mam bardzo duży problem z przypomnieniem sobie, o czym było w danym odcinku, ponieważ odcinek jest troszeczkę jak p o wydanie i e d z m w y wiadomości wieczorne. Zatem nie do końca tytuł przy, przynosi wspomnienie o wszystkim, co było, co było w tym odcinku poruszone. Tam były prawdopodobnie jak zawsze informacje ze Stanów Zjednoczonych, Australii dotyczące globalnego ocieplenia, kryzysu i całego zestawu. Oczywiście według, według systemu, że. Pomijamy to, co zostało już w jakiś sposób naświetlone w mediach główno źródlanych. Ty nadajesz co niedzielę, co tydzień. Dobrze? Dobrze mówię? Co piątek jest tak, co czwartek jest przygotowanie, z piątek wieczorem albo sobota rano nagranie. Teraz trochę częściej jest to sobota rano.、Mhm. W sobotę wieczorem na stronie agentomasz.pl pojawia się odcinek,、mhm. ale zdarzają się weekendy, w których nie ma, ponieważ ostatnio przyjąłem system 3x3, czyli są trzy、mhm. odcinki po kolei, raz, dwa, trzy, trzy tygodnie. I po tym następuje mała przerwa. To głównie wynika z tego, że teraz zająłem się też nagrywaniem audiobooków i muszę troszeczkę energii włożyć w ten, że tak powiem, drugi kanał. Tak, zatem. Cóż to można by po więcej powiedzieć. Jak zwykle, nagroda umowna. Wyślemy pocztą. Najlepszy、Bardzo、odcinek najlepszy odcinek. W 2012 roku opodatkować niezadowolonych agent Tomasz. Zatem z Tomkiem połączymy się jeszcze raz, a teraz yy, chwila przerwy, chwila muzyki, chwila odsapnięcia. Czas może na zrobienie Megafon e x t r a Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas. Zapraszamy do reklamy. Hello, baby. パパカフェ Tak, jesteśmy gotowi、jedziemy jak co tydzień. Podcast Papa c www.papacafe.pl. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Du dużo、dużo pozytywnej energii i mam nadzieję, świetna zabawa dla w s z y s t Tym, którzy, którzy słuchają mnie od niedawna, przypomnę pewne fakty właśnie z historii Detroit. Podcast, odcinek. Niezależny głos w internecie. Podcinek.com. Zapraszamy. シュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワシュワ Serdecznie witamy po kategorii Shopowa. I cóż, czas na połączenie się z pewnym człowiekiem. Czas na połączenie się, to może nie jest historia polskiego podcastingu, ale, ale człowiek, który, który gdzieś tam się do niej na pewno przyłożył. Zatem dzwonimy za miedzę, dzwonimy zaraz tutaj niedaleko promem 4 godziny, potem troszeczkę na dół. Potem przez Londyn mykamy, ciach, ciach, ciach. Bierzemy autobus, i jesteśmy w kantendziurze, czyli dodzwoniliśmy się do Roberta Starucha Kesslinga. Witam Cię, Robert, i dziękuję Ci za to, że przyjąłeś zaproszenie do naszego bezkonkurencyjnego, konkurencyjnego serwisu czyli Republic Podcast, megafon, podstacja, podgłośnia. I wszystkie inne pod, wszystko, wszystko jest u nas najlepsze. A u Was w Podkastofowcach też wszystko jest dobre, więc, więc na taką pozytywną nutę dzisiaj witamy się sobotnie. No to jak już wszystko powiedziałeś, to mi nie pozostaje nic innego. Nie wiem, może uzupełnię, że autobusem z Londynu do Canterbury to się jedzie o takim fajnym numerku 007. Jakby ktoś chciał. Aha. Aha, Co ja więcej mogę powiedzieć? No oczywiście, dzień dobry, witam słuchaczy megafonu. Mega podcastofonu, bo to jest podcastofon w sumie dzisiaj. Z ja ci dam. Spotkastofonowało się, kurczę, wymyślam słowa, spotkastonowało się dwóch starych podcasterów, którzy założyli podcastofon, a jeden z nich teraz sobie założył drugi projekt i, i tego projektu właśnie słuchacie, czyli Filip.、E, także witam serdecznie. Tak, gdy założyłem, mówiąc, że ja z przemkiem, a wy się potem tam na krzywy ryj do. do, do... Do... Ale to, to ty mówisz teraz o p o d c a s t o f o n i e a ja mówię teraz o, o megafonie,、tak. że megafon、tak. założyłeś ty,、tak. a p o d c a s t o f o n to stara historia dawno temu,、tak. wciąż jeszcze y, kręci się jakoś, kuleje ostatnio, bo brakuje ludzi,、tak. ale... Ale dobre chęci są. No tak, chęciami to piekło zbudowane. Słuchaj, Staruchu,、e, po pierwsze chciałbym, żebyś pozdrowił naszego współpracownika z megafonu、e, Rafała Toborka. On jest e, Twoim e, fanem i chciałbym, żebyś go osobiście pozdrowił, to po pierwsze. A po drugie chciałem się spytać,、e, co z Twoimi Five of Clock'ami i innymi takimi、e, programami, które, w których dawałeś głos.、E, no to pozdrawiam w takim razie serdecznie mojego、e, fana <laughs> Rafał. Cześć, witaj. E, no. On za szybą siedzi tutaj, miesza i mont montuje kałkami.、E, I żeby cię było słychać, jakbyś miał naprawdę męski, ładny głos, t a k A nie ten taki, tak, który tak, tak. słyszeli wszyscy ci, którzy spotkali cię na żywo. Tak. tak. <grychy>、e, co z moimi projektami?、E, one sobie wiszą gdzieś w mojej głowie.、E, są pomysły, i, i wiele razy zapowiadałem, że wrócę, że wrócę, że wrócę, ale brak czasu. No, chyba na tamten świat. Tak, no może wrócę na tamten świat, albo z tego świata wrócę, ale nieważne. W każdym razie one nie są zamknięte, one sobie zniszczą. Znaczy jeden projekt, bo jeden jest zamknięty. Jak wiadomo, próba mikrofonu zamknięty przeinaczył się w Five O'Clocka, a Five O'Clock powinien wrócić za jakiś czas. To jest spowodowane moimi studiami. Jestem na trzecim, ostatnim już roku. I odpukać, jeżeli zaliczę ten trzeci rok, to podcast wróci mniej lub bardziej regularnie, ale będzie można mnie usłyszeć co jakiś czas. Słuchaj, Robcio, porozmawiajmy trochę o polskim podcastingu. Jesteśmy starzy. Znaczy, mówiąc szczerze, jeśli chodzi o, podca o podcasting, ja jestem starszy od ciebie o jakieś dwa lata, więc jak już mówiłem to, mówiłem to, ale mówiłem to nie wcześniej, jestem jakby z pierwszego rzutu, ty jesteś z drugiego, albo nawet z drugiego i pół. Ale patrzymy na tę ankietę i w zasadzie nie ma nic, nie ma prawie nic z tego, co powstawało za naszych czasów. Gdzie są podcasty z tamtych lat, można by powiedzieć? Troszeczkę mamy... W podcasterze, nie w podcasterze, ale, ale w wzorowym podcasterze, gdzie na końcu mamy, gdzie na końcu mamy Macieja s k w a r e no i mnie. No i t o w zasadzie są. No nie, nie no jeszcze no jest jeden, nie. I, I jeszcze jest Martin,、tak. ale no Martin jest zawsze po prostu, on ma przyciłe przebicie w k o n t e s t a c j ę i on, on tam wszędzie się wepchnie. Zresztą. zresztą, zresztą Z Martinem wiecie jak to jest. Ma parcie na szkło, więc on się wszędzie gdzieś tam dostanie. Ale chciałbym się odpytać, gdzie są podcasty z tamtych lat.、Robercie? Wydaje mi się, że p r z e m i n ę ł y z wiatrem troszeczkę. To był fajny temat w ogóle, bo tamte podcasty to była taka społeczność. To była miłość, chęć poznania i wielkie zaangażowanie ludzi. Czyli właściwie to, nie to, że my nagrywaliśmy coś, ta, ta grupa starszych osób, że my też nagrywaliśmy, to był tylko fragment tego wszystkiego, co na nas łączyło. I jak się to, nie wiem, ta, ta grupa cała gdzieś rozpadła, rozeszła i, i, i to wszystko się skończyło, to i skończyły się podcasty, tak mi się wydaje. Co prawda, troszeczkę jest nawrót teraz pewnej grupy właśnie, tam Maciej. Adam z arkiem też nagrywają. p r z e m e k od czasu do czasu się udziela. Czyli ta, ta co ty powiedziałeś, grupa 2,5. No, to ci... No, drugi, drugi, rzut, półrzutowy rzut... taki właśnie. 2007, 2008. No, no to, to ci jeszcze gdzieś tam się reaktywują. Z tych wcześniejszych, no to nie ma, nie ma już chyba nikogo. Tam był, był, była próba kasza. Łukasza mikrofonu. n o tak? No ale Łukasz się skończył już w 1 9 3 3 jak przestał nadawać. Po pierwsze, Łukasz już nawet nie nadaje w niedzielę, już nawet nie nadaje co tydzień. A、no、to już, i... szkoda gadać. Nikol... Polskie Detroit, który nie nadaje w niedzielę, n nie o、no、i、Detroit. do tego nie nadaje już Detroit, więc to już jest całkiem nie Detroit. Tak. <laughs>、e, tak, tak. Ale, ten, ale teraz jest bardziej polskie, nie? Kiedyś było polskie Detroit bardziej Detroit, a teraz jest polskie Detroit bardziej polskie. Tak, tak, sobie g a d a j ą c No i właśnie, no i pokończyły się te podcasty, projekty. Są za to nowe, różne i niektóre z nich też pojawiają się, znikają, niektóre są bardzo dobre. Wydaje mi się, że też takie ocenianie, wiesz, że、ja、jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju ankiet i nie będę tutaj niczego krytyk krytykował. Natomiast. Tak, tak, ja właśnie w sumie, przepraszam, że c i przeszkadzam. Tak, pierwsza myśl właśnie była, że kiedyś jak na Facebooku napisaliśmy ankiecie, to ty od razu nas tam troszkę zjebałeś, że ankiety tylko powodują animozję. I, i nie chcę ci tam tego wypominać, bo rzeczywiście masz, masz prawo do swojego zdania, ale te ankiety są od dawna i, i, i no i są, nikomu nie szkodzą, ale, ale zawsze, zawsze może być tak, że ten, kto nie wygra, to powie, że ankieta jest do dupy, albo, albo powie, że, że nie wygrałem, to te ankiety są manipulowane, więc, więc masz prawo do swojego zdania. Oczywiście nie. Nie, nie, Chyba nie, nie, nie. Nie, też nie tak do końca jest, bo wówczas, gdyby było tak, jak ty mówisz, to wówczas by to świadczyło o tym, że ludzie są y, jakoś pazerni na te wyniki i y, lic liczą tylko na to, żeby ich dostrzec, a inni, inni już nie są ważni. Y, a jednak nie. no Niektórzy. W tych wszystkich ankietach po prostu jest jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, mianowicie to, że każdy z nas ma inny gust i każdy z nas lubi coś zupełnie innego, i każdy z nas, gdyby zrobił、no、tak, taką ankietę、pewnie. sam w sobie, to, to by to była zupełnie inna. inna nie? I teraz、e, efekty、mhm. takich ankiet to są takie, że, że się zaczyna robić generalizowanie. i Rację ma większość, nawet jak nie ma tej racji. Tak, jest, są takie wyniki, na przykład wiesz, Janek Fior, jak już mówiliśmy o tym wcześniej, wzorowy podcaster, troszkę nie wiem skąd się to wzięło. Dla mnie, jak już mówiłem, wzorowy podcaster to jest człowiek taki trochę też, który animuje społeczeństwo, który pomaga. Nie mówię, że taki jak ja albo, albo na początku jak był Łukasz Witkowski, jak był Borys, jak był Martin, jak to było za, za naszych starych czasów. j a k naprawdę nikt nie wiedział, jak robić podcast, podcasty, i każdy pisał do każdego, gdzie było nas p 15. Um, no, i, i, i wtedy to każdy był z nas zrowym podcasterem. A teraz teraz masz rację, masz rację, że zresztą p i c h o n też w swoim podcaście, jednym z ostatnich, mówiliśmy pozdrawiam y go tutaj serdecznie, mówił, że, że ankiety są ok, ale, ale każdy w sumie mógłby taką ankietę zrobić na swój sposób i każde, by były wyniki inne. No, ale cóż. Plusem tej ankiety, nawet jeśli Wam się nie podoba, jest to, że mamy audycję, gdzie możemy spotkać Parszywą Dwunastkę, czyli Parszywych dwunast, Dwunastu Podcasterów, z którymi możemy się spotkać. I myślę, że to może być na przykład Audycja Roku. W przyszłym roku możemy zrobić kategorię Audycja Roku i na pewno będziemy nominować tę audycję. Zobaczymy, co p o d c a s t o f o n wymyśli albo odcinek roku, a cokolwiek. Więc, więc nie ma tego złego, c o b y na dobre nie wyszło, Robert. Myślę, że my dawno na przykład nie gadaliśmy, a zobacz, spotykamy się na antenie. Możemy sobie popieprzyć o głupotach i, i, i po, po, pogadać o starych czasach. Tak, możemy pokazać, że pomimo jakiejś animozji, zaszłości, to można normalnie się zachowywać. i... a n i m o z j e jedynie jakie są, to że ty jesteś, wiesz, pieprzony blaszak, a ja jestem, wiesz, dobra strona mocy, czyli Macintosh, nie? I to jest jedyny.、No, przed, przed nagraniem tej audycji ci mówiłem o、to. tym, że trafił do mnie drugi dysk, z, właśnie z tego kochanego, nadgryzionego jabłuszka do naprawy. Tak, tak. Polecam sobie posłuchać ostatniego dekompresora. Bardzo, bardzo polecam. Robercie, posłuchaj sobie, więc, więc, więc tak to b y ł a Chciałbym się spytać jeszcze zanim, zanim skończymy to wejście. To może zanim mnie zapytasz, zanim sobie przypomnisz, co chciałeś się zapytać, to ja Ciebie zapytam, jak Ty widzisz właśnie tą różnicę. Pomiędzy starymi podcasterami, tą naszą grupą, a nowymi, bo ja mam takie spostrzeżenie, być może nietrafne, bo, bo troszeczkę jestem obok podcastingu przez ostatnie 2-3 lata, ale wydaje mi się, że kiedyś jak my się trzymaliśmy, to bardzo, bardzo chcieliśmy się spotykać. Tak naprawdę w realu i to robiliśmy w różnych miejscach. Każdy podcaster dążył do tego, żeby się spotkać, jak to było tylko możliwe. Czasami leciało się kilka tysięcy. Kilometrów. Czasami jechało się samochodem, co wychodziło czasowo tak samo, ale, ale była mniejsza odległość. No, że nie wspomnę o pierwszym i jedynym jak do tej pory wzlocie podcasterów w kręgu. l Ale były też spotkania w Canter Dziurze, na przykład, czyli w tym Canterbury tutaj. Były spotkania gdzieś tam z r e trasami. Były spotkania. No, w ty w, tam chyba najwięcej spotkałeś, wszystkich podcasterów w Polsce, w różnych miejscach. Na świecie. Na, no, nawet na świecie, tak, bo poleciałeś za wielką wodę również. Ale teraz właśnie chyba już tego nie ma. Nie? Czyli są młodzi podcasterzy, i jedyna taka grupa ludzi, którzy chcą się spotykać, no to jest kontestacja. Ale tam jest troszeczkę inny inny krąg ludzi. I tutaj nie chodzi już o to, że to są podcasterzy, tylko to jest grupa wolnościowców. A, a no ty... pytanie, pytanie, bo masz długi ten ciąg. No nie, ja, ja się Ciebie zapytać, chciałem tylko tyle, właśnie, czy, czy dostrzegłeś tą różnicę, bo być może stąd właśnie wynika. Yy, dlaczego znikły, zniknęły stare podcasty? t y l c o wtedy nie mogę mówić za innych, nie mogę opowiadać, co się u innych dzieje. Czasami tam chłopaki organizują jakieś spotkania, ale może rzeczywiście nie, nie ma takiej mocnej grupy jak my tam kiedyś tworzyliśmy. p a p c i o p r z e m c i o i Skwaruś, i tam Trendusie, i wszystkie inne chłopaki.、Um, czyli w sumie nas tam chyba ośmiu było. Który, i jeszcze Kamasz gdzieś tam w pewnym momencie dołączył. No, były te spotkania. Jak mówiłeś, ten Twój wzlot to akurat tam pierwszym spotkaniem nie był, ani nie był pierwszym spotkaniem, ani nie był spotkaniem pierwszym podcasterów. My będziemy tu wnikać, co i jak. Tak, ale, w... ale ja mówię, oficjalny zlot podcasterów. Oficjalny, tak, nie... nieoficjalny już.、Tak. Ale nie, no chodzi o to, że to było przygotowane spotkanie,、no、na którym、no、mógł do, się do, każdy do. pojawić, tak naprawdę. I, I to nie była grupka osób, bo wszystkie te inne spotkania były takie, że Ludzie się gdzieś tam u mówili, o spotkamy się, spotkamy, pasuje, nie pasuje, ok. I to zazwyczaj tam był jeden dzień, ewentualnie nocka. A tutaj już były trzy dni. No, dobrze. I, i, I każdy mógł do, dołączyć. I to było oficjalnie. Właśnie, dlaczego o f i c j a l n e Dlatego, że y, to było tak organizowane, że mieli tam być i słuchacze, i byli, y, i, i podcasterzy, i każdy, kto chciał. Po prostu. No, no, o b r a n i e Nie będę się kłócił, o bo... Bo jeszcze by mi żył kapękła i wtedy bym źle skończył.、E, wiesz, co mam wrażenie, że, że teraz y, ludzie się troszeczkę inaczej spotykają. Teraz masz na Facebooku 3500 znajomych, chociaż nigdy, y, nigdy nikogo nie widziałeś, i myślę, że ludzie w ten sposób bardziej się komunikują z sobą. Y, my akurat się widzieliśmy, nagrywaliśmy na żywca, nagrywaliśmy. W jednym studiu, no w jednym ogrodzie trendowskich, a teraz ludzie na przykład nie znają się i, i robią to wszystko przez Skype albo przez inne maszyny. I czasem nie ma, potrzeba, nie ma potrzeby takiej fizyczności spotkań. Wiadomo, kontestacje, oni są dość, Martin tam jest dość znaną, sławną nawet osobą i, i, i generuje wokół siebie, wiesz, mnóstwo bobeczek, i chłopaków, i fanów, i klonów, więc. Więc, tak jak wspomniałeś, jest to ważne, ż e b y oni się gdzieś tam spotykali, ale myślę, że nie ma takiego, wiesz, takiego freelancingu, trochę, trochę jak, jak, jak za naszych czasów był. Nie wiem, w i e s z co, nie chcę absolutnie. Już po, przypomniałem sobie t o pytania, o co chciałem Cię zapytać. No, Rafał Toborek, właśnie、e, czasami mi mówi, że Ty, Dawidziński, to jesteś pojebany naprawdę, bo Ty ciągle gdzieś tam puszczasz oko do, do starych czasów. Mówisz, jak to kiedyś było fantastycznie, jaki to podcasting był fantastyczny, jacy wszyscy byliście kiedyś piękni i, i sympatyczni. I to Cię czasem dyskredytuje, bo, bo, bo teraz jest równie dużo ciekawych podcastów, równie dużo ciekawych、e, ludzi, dużo c i e k a w y c Ciekawych projektów, a takie właśnie grzebanie czasem w przeszłości nie jest za dobre, bo, bo, bo, bo to c i ę trochę ogranicza w tym, co robić na przyszłość. Zatem myślę, że, że warto się, Rafał mi to pomógł troszeczkę, bo miałem problemy odciąć się od tej p r z e s z ł o ś c i naszej. Jaka była, taka była, nie chcę jej tam e, o, e, rozliczać, ale, ale myślę, że warto patrzeć, wiesz, na to, co się dzieje wokół nas, bo tak jak się spytałem na końcu, gdzie są podcasty z tamtych lat, kurwa, nie ma nic. Zatem warto. Chwycić młodych, odkręcić im głowy, wyrzucić do śmieci, i musimy się wziąć do roboty my sami, starzy, którzy, którzy na pewno mają wiesz, szacunek, mają jakiś tam posług, i myślę, że, że, że, że czasami wiedzą lepiej. Ale wiesz co, wiesz co to? Ja bym przyrównał to, już kiedyś przyrównałem dawno temu do CB r a d i a Na początku CB Radio było taką grupą elitarną, to znaczy ludzie, którzy mieli CB Radio. To y, trzymali się pewnych zasad y, i zachowywali się jak ludzie. Później, gdy CB Radio stało się popularne, gdy te radyka można było kupić za jakieś tamcie pieniądze, no to się pojawiła taka tak zwana hołota, i, i CB Radio przestało już być fajne, bo było już byle co. Z podcastingiem, no to nie mogę powiedzieć, że hołota, bo, bo to bym obraził wiele osób.、Wszystkie, ale. Y, Ech, e, e, Oprócz bezkitu, oni to tam nawet sami siebie Hołotę nazywają. <gry>、e, tak, ale, ale c,、e, czasami tak lubię kontrowersyjnie właśnie zacząć. Bo o co mi chodzi? O to, że、e, te nasze podcasty d w ó c h c z a s tych początkujących,、e, to było takie, że my naprawdę się do tego przykładaliśmy. Każdy ma swój sposób、e, i w każdym podcaście można było znaleźć naprawdę wiele serca. Natomiast teraz zauważ, że jest bardzo wiele produktów, które lecą na zasadzie takiej, że ktoś włącza nagrywanie, i później wyłącza nagrywanie, i to jest podcast.、Tak? I od początku do końca sobie gada, i to może być fajne, to wcale nie musi być montowane, nie musi być tam jakoś wypieszczone, nie musi być podkładu muzycznego itd. Ale my jeszcze wplataliśmy do tego reklamy, nawzajem się promowaliśmy. Pojawił się nowy. Tak, tego to chyba akurat nie ma. Właśnie tak. Poja pojawił、tego. się nowy podcast. To ty nie m ó w i s z że dobre albo złe, ale nie ma tego. No, ale, ale właśnie wiesz, to, to też świadczyło o naszym wielkim zaangażowaniu, że my naprawdę chcieliśmy zrobić to jak najlepiej. To, to cały czas była amatorska jakaś produkcja, ale każdy się starał i jeden drugiemu pomagał właśnie w taki sposób. A teraz nawet ludzie nie wiedzą o, swoim, o sobie nawzajem. To po pierwsze, po drugie, się nie promują nawzajem, a po trzecie, to to jest takie, że taki, troszeczkę to się stało takie audioblogowanie, że ktoś chce coś powiedzieć, dostał taką opcję, yy, włącza nagrywanie, później wyłącza nagrywanie i to wszystko. Niektórzy składają tylko utworki muzyczne, jeden po drugim yy, i koniec. I wygrywają nagrody. I, jak i, jak i tak, i jeszcze za to wygrywają nagrody, jak chwilą odmówił. Tak. Yy, tak. To mieliśmy wywiad z Dawidem Filipczyńskim, on tam właśnie mówił. No, <śmiech> więc. Tak, <więc>, tak. <śmiech> to było naprawdę inne kiedyś. To, to nie jest taka dawna jakaś tam historia, ale to było inne. Nie zgodzę się z Tobą.、Rob. Znaczy, szanuję Twoje zdanie, ale nie zgodzę się, bo zaraz mamy kategorię To jest To, czyli, czyli 10 najlepszych projektów z zeszłego roku.、I、jest naprawdę zajebiście, jak to się mówi po poznańsku, wuchta dobrych projektów. Mówię i że jesteś troszkę z boku, ale naprawdę. Jest troszeczkę projektów, może nie takich wiesz, jak my mieliśmy takie, jak, jakich projektów mi teraz brakuje, mówiąc szczerze, czyli takich、e, podcastów nawet jedno- albo dwuosobowych, typu właśnie.、E, nawet powiedzmy tego typu jak Twój, jak Papy, jak, jak nawet był czasem Made in Island, Przemka, jak, jak był、e, Retrasi. Takie osobiste. Audio, odcinki takie, jak nie wiem, takie takie, takie, Osobi takie osobiste od życia. No Jedynie w sumie, który się ostatnio ostał, to chyba jest, jest Macis e j k w a r a bo ja też czasami odlatuję w różne jakieś j montaże i różne rzeczy, więc, więc może tego mi troszeczkę brakuje, ale jest naprawdę z a j e b i ś c i e dużo fajnych projektów i tak jak, tak jak Pepe mówił, rozmawialiśmy z nim, możemy wszystko, a mamy, mamy wszystkie tematy, naprawdę. Myślę, że zeszły rok dla polskiego podcastingu był bardzo dobry. Ja jestem, wiadomo, uważany, że w i e c z n ą Marudę, malcontenta. Tawidziński ciągle ma r u d z i ale nie, ale zeszły rok był naprawdę uważam dobry, Robert. Radzę zapoznać się z wynikami ankiety, posłuchać troszeczkę w wolnej chwili, jak skończysz naukę. I myślę, że zrób to. Ale to nie, to nie jest tak, że ja uważam nowe za złe. Wcale nie. Yy, nie, nie. Druga, druga rzecz. Kiedyś było inaczej. Ja zawsze mówiłem, że、a. kiedyś było inaczej, a teraz, a teraz, a teraz, teraz jest inaczej, no, no bo co? Jest... No? O, no. Kiedyś macie mi utarnosa, że, że ja mówię, że kiedyś było inaczej, a teraz jest źle. Bo nie jest tak, jak Ale było. Ale nie,、kiedyś. weźmy pod uwagę jedną rzecz. My, jak my zaczynaliśmy, to nie mieliśmy wzorców żadnych. A, no, nie a ci、mieliście. teraz. No, ty, ja, nie, ja nie miałem, ty miałeś. Ty, ty, ty, ty słyszałem, że mnie słuchałeś n początku. Ja t a m nie lubię o ptakach słuchać, wiesz?、To. Ale w każdym razie teraz siłą rzeczy to musi być lepsze. g d z i e ś ludzie się nauczyli, nasłuchali, wyciągnęli wnioski, więc gdyby te współczesne podcasty były gorsze, to już o jest gorszych. No, to, to ja bym się wtedy właśnie zdziwił. One muszą być lepsze. A, a druga jest taka rzecz, że tak mi się w y d a j e przez tą taką w cudzysłowie, oczywiście, elitarność, ale wydaje mi się, że ta elitarność powodowała to, że、e, każdy podcast, który wówczas był, ja pamiętam, słuchałem każdego podcastu, jaki był、e, i wszystkie były dobre. Wszystkie były dobre po prostu.、E... Tak, tak, tak. Na początku, nie, ja się nie zgadzam z t o nie wiem, czy, czy dobrze zrozumiałem, nie zgadzam się z tą, że kiedyś te podcasty były złe. Były złe, bo t i m i k a s t w a r t k a Klimaszewskiego. No miód, po prostu... Pełny radiowy podcast. Borys Kozielski na początku puszczał、e, rewelacyjne podcasty.、E, nawet Martin na początku się starał i, i, i robił to wszystko w swoim martinowym stylu, ale, ale jakościowo. Nie, nie, nie pamiętam, żeby w tym 2005 roku naprawdę były jakieś mega kaszany. Może, może, może próba mózgu po prostu była nagrywana na, 40, na 48 kB i l o a a j t c h i puszczana mono, ale reszta naprawdę. d e m i u r k na przykład, super, super też jakościowo. Więc nie uważam, że. Może tak, że nie mieliśmy się od kogo uczyć, ale to co robiliśmy, robiliśmy najlepiej jak potrafimy, więc, więc, więc potem, wy, ta druga fala, jak przyszła, to okej,、okay, robiliście też najlepiej jak potraficie, ale mieliście już gdzieś tam jakieś takie pojęcie, że, kurde, no trzeba zrobić po swojemu, ale no już jakiś poziom jest. No, wiesz, no. I tutaj najlepszym przykładem、Uznaczony. jest świętej pamięci Tomafek, który zrobił podcast Legendę. w I e s z on wyciągnął właśnie wnioski jak na, na podstawie tego, co słuchał, i, i sam stał się też legendą. Ja w, w, nie, przez, przez, nie chcę tu skromny być, ale nie, ale Tomek napisał do mnie właśnie pierwsze, pierwszy pierwszy, jeden, jeden z pierwszych listów i, i nie przeczę, że się może nie wzorował na mnie, ale słuchał mnie na początku i, i, i spytał się, czy, czy, czy. czy, czy Czy, nie, ja odwrotnie powiedziałem. Napisałem do niego, że chętnie mu pomogę, ale muszę być ojcem szesnym jego podcastu, a m a t k ą szesną musi być Gocha Samocha. No i, i wiadomo, że ja tam czasem skromny nie jestem albo, albo ludzie mnie nie lubią, ale, ale、no、Toma, z Tomkiem to właśnie tak było, że. Że on lubił nasze podcasty, ale się na nich nie wzorował. Miał zupełnie swój s t y l i to myślę, że jest najlepsze, że mieć grupę swoich lubionych podcastów, ale, ale robić to, co się lubi najbardziej samemu. Tak, tak. Stworzył, swój styl stworzył coś、iść. bardzo własnego. Natomiast tutaj nie jest、mhm. tylko kwestia tego, kto co mówi, jak mówi, ale dochodzą i sprawy techniczne, i, i czas, i właśnie wstawki i różnego rodzaju i tak dalej. I całokształt. Chodzi mi o całokształt. Że Że jest teraz、mm. łatwiej. I, I teraz, jeszcze jedna taka myśl, która mi、e, przyszła do głowy, to to, że. Ostatnia, to, już. Dobra, dobra,、czasu. skoro już się tam、e, wyrzucają ze studia,、e, to to, że jest... wtedy nas było mało. Ale każdy się bardzo starał, wkładał w to całą swoją duszę. A teraz, przez to, że to jest takie popularne, to jak, jak gdyby pomiędzy tymi dobrymi, o, którym, o których Ty za chwilę powiesz z ankiety, to powskakiwały też takie średniaki gdzieś tam. A tych średniaków kiedyś wydaje mi się nie było. A być może to wszystko, co ja teraz mówię, to jest tylko i wyłącznie mój sentyment, jakby ktoś tam chciał się na mnie powyżywać. Jest sentyment, ale wiesz, kiedyś nas było, wiesz, w pierwszym roku było nas tam 15, po drugim roku było tam. 80, po trzecim roku było, było już ze 150, z czego tam zdychało, z d y c h ł a zawsze połowa. A teraz myślę, że wiesz, jest, jest mocna setka i. i... siedemdziesiątka jest taka słabsza, i bardzo czasem trudno się wiesz, przebić nawet takim dobrym projektom. Wiesz, powiedzmy, jak y, Twój tam nigdy nie był dobry, ale, ale ty, ty miałeś jakby grono takich, wiesz, y, dobrych słuchaczy, myślę, i, i czasem było to kółko wzajemnej adoracji, ale lubiliśmy się gdzieś tam słuchać, i, i, i jak, jakoś to tam było. i, i Papa zawsze miał do, dobry posłuch, i Maciej miał i ma, i myślę, że jak będzie trzymał poziom, będzie miał, więc, więc dużo było takich podcastów, troszkę niszowych, ale w e Właśnie, jak już mówiłem, takich, k t ó r y mi brakuje, czyli takich osobistych, fajnych y, audioblogów, y, które znikają niestety y, z, właśnie z ankiety. d l a tego moje pytanie, gdzie są podcasty z tamtych lat? A pojawiają się podcasty, które są bardziej takie mocniejsze, jakby w. Y, W promowaniu się czasem albo, albo mocniejsze w tematach, które, tematy, które na przykład growe podcasty mocno chodzą, podcasty makintoszowe dość mocno się wybijają, czyli podcasty, które mają naprawdę duże grupy swoich fanów, więc. Myślę, że generowanie jakiejś publiczności wokół siebie też, też bardzo pomaga. No na pewno tutaj przykładem jest kontestacja. Tak, tak? tak. I... Zresztą widać po ankiecie, albo... że kontestacja zgarnęła w zasadzie w tym roku prawie wszystko. No albo, albo agent Tomasz,、tak. który też w kontestacji nadaje,、ja、świetnie gada、tak. i mądrze gada、tak. do tego. A、ja、jeszcze bym chciał tak zwrócić uwagę na to, że jakie, czy były podcasty dobre czy złe, to tak najlepiej właściwie widać po komentarzach. Jakie były kiedyś, a jakie są teraz? teraz、e, i, i Teraz to komentarz e z o s t a j ą tam dwa, pięć. Ktoś się cieszy, jak, jak w ogóle ma komentarz. A kiedyś normą było 15, 20, 30. No tak, ale kiedyś、e... było 15, 20, 30 podcastów i miałeś czas na te komentarze. A teraz wiesz, jak masz wiesz, 150 podcastów, to znajdź sobie po pierwsze,、e, znaczy znaleźć można bardzo łatwo. Polecamy naszą stronę. Najlepszy katalog, Robercie, na świecie.、E, Podstacja.、E, pod Ten Twój katalog, który w ogóle się nie umywa. Więc tam sobie możecie wszystko znaleźć. Ale kiedyś właśnie tych podcastów było mniej, czyli łatwiej było znaleźć i napisać komentarz. A teraz jest ł u ż e j o Jak już, mówisz, jak już mówisz o katalogach, no to i, i tak mi cały czas próbujesz dowalić. Ja jako gość, jako gość to ja nie mogę tutaj się odwdzięczyć tym samym, no ale mogę powiedzieć, że tak nawiązuję troszeczkę do ankiety, bo niektórzy、mm. mogą mi zarzucić, że ja nie lubię ankiety, a samemu stosuję to w katalogu, bo y, nie ma co ukrywać, katalog to jest taka moja typowa już działka. Tam się tam z nikim nie dzielę, sam to robię, teraz tak wyszło, ale y, stosuję tam coś takiego jak łapkę w górę, łapkę w dół, czyli p o l e c a m podcast Albo nie polecany. I tutaj sobie tak wymyśliłem kiedyś, i bardzo fajnie jest, jak wchodzą ludzie. Są naprawdę stali ludzie, którzy głosują, i z tego wychodzą fajne rzeczy. Tylko, żeby było więcej osób, które chciałyby zagłosować, właśnie w ten sposób. I, i nie tworzy się z tego jakaś tam najlepszy, n a j g o r s z y lista,、mhm. tylko właśnie polecane, nie polecane. I założeniem było to, że nowa osoba, która sobie tam wejdzie, to z o b a c z y od czego może zacząć albo co, co inni polecają mi. I taki, taki sposób promowania pewnych odcinków, bo to znowu nie jest promowanie, to, to jest też ważne, to nie jest promowanie całego podcastu, tylko to jest promowanie pewnych odcinków, a więc jeden może być bardzo droby, dobry, drugi może Być kiepską. I, I to też mi się wydaje, że to jest takie fajne i w miarę uniwersalne i, i, i przede wszystkim sprawiedliwe, i, i każdy to może zrobić. Tak, tak. Więc, więc ten katalog p o l e c a m czyli katalog podcastów p l Każda piszka, swój ogon chwali, każdy ma prawo, dobra. Powiedziałeś ale, mi, że ale, dam Filip. p o c w a l a Pozwolę sobie, po, pozwolę gadać u Ciebie, ale musisz mi pozwolić na reklamę katalogu. No Mówię, no dobra, co do, mam do stracenia, więc. <śmiesz> tak to jest. Dobra, nic takiego nie da. Dobra, dobra, dobra,、wyszła? dobra, dobra. Do, Ale... do, do, do, do, do, Ale... Kończymy.、Nie. Ale cię, teraz, ale cię teraz pochwalę i、mm. e, no、tutaj zdradzę troszeczkę kulisy dawnych spraw z podcastofonowych, bo Filip zawsze był osobą, która、e, cierpiała na m, jakieś、e, niedocenienie w、e, grafice i do tej pory cierpi na, na tym, że, że jest niedoceniony w grafice.、E, natomiast ja zawsze mówiłem, że to jest przerost formy nad treścią.、E, no Jak się teraz porówna、e, podcastofon, który wygląda,、e, pożar się Boże, i to jest、e, od paru już lat w Wersja taka dosłownie próbna, założona, t a n i e o naszej wisi na stronie, no jest fatalna. I z porównaniem z megafonem, gdzie Filip mógł pokazać, co chciał stworzyć kiedyś w podcastofonie, no to jest właśnie ta, ta moja pochwała za ładne dopracowanie graficzne. Aczkolwiek nadal uważam, że to jest przerost f o r m y nad treścią. No tak, wolność domku w swoim tomku, albo jak to się mówi, yy, i tyle. Dobrze, r o b c i o dzięki za, za nagranie. Rozgadaliśmy się chalernie długo. Audycja miała trwać 2 godziny. W sumie nasza chyba będzie miała trzy godziny, czyli tyle, ile standardowy podcastofon trwa trzy godziny. Czyli jakby ktoś bardzo chciał. Podcastofonu podobno w tym tygodniu nie było. Dziś nie będzie w zasadzie. Rozmawiałem z Andrzejem,、F、Andrzejem Famielcem. i n t e r n e t mu wyłączyło,、e、zakopał ich śnieg i w ogóle. Więc jedyną suszą ł audycją w tym tygodniu będzie megafon e x t r a Ja Ci dziękuję za to spotkanie. Życzę Ci wesołych świąt.、No. Jutro niedziela, Wielkanosta. Będziesz ja d ł pewnie białą kiełbasę i, i malował jajka. Więc、e、wszystkiego dobrego. Happy Easter Mister, jak to mówił Przemek, no, to... Szczepaniuk, i, i tyle. I dzięki, i no, do usłyszenia w、tak. następnym kiedyś spotkaniu. No to ja w takim razie życzę zarówno Tobie, jak i całej ekipie megafonu y, i słuchaczom megafonu y, szczęśliwych świąt, wesołych. Tym, którzy są w Polsce, to śnieżnego a l l e l u j a tak? Znaczy nie a l l e l u j a tylko ś m i g u s a Dynagusa. Będą się na parze co plami. I, i, I jest wesoło, chociaż muszę przyznać, że, że tutaj na Wyspach też jest wesoło. Bo temperatura zero stopni, to, to ja wcale nie wiem, czy jest lepsza od tego, co tam w Polsce.、Tak. Dziękuję za zaproszenie i słuchajmy polskich podcastów. Tak, słuchajmy podcastów i, i nawet czyńmy dobro, jak to kiedyś ktoś jakiś podcaster mówił.、Czyńmy、Dobra,、dobro. dziękuję i do usłyszenia. Wracamy za chwilę po reklamach do pierwszej kategorii, czyli to jest to. Megafon e x t r a Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas.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 A ty, to w tym wieku już, tak, już ten? a k Nie, tak, tak za, dużo, za dużo robię、nie? i zapominam, bo、Aha. nie mam czasu.、Przecież、jak się rozmyśla o tym, co, co robiłeś, to nie będziesz robił czegoś nowego. To tak nie、mm. jest. Ja bym chciał Cię spytać, porozmawiajmy o podcastingu, ale trochę inaczej, nie, nie o osobistych osobach, tylko porozmawiajmy o ankiecie. Czy taka ankieta jest.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 To mają luz i się bawią. A niezależnie od tego, czy wygrałem, czy przegrają, nie wiem. Ja były takie czasy, jak ja byłem na końcach list, i co m i e tam. t e ż fajnie, nie? Jestem jakiś tam odpadek, to mogę wszystko wtedy. Albo było potem, że byłem w środku, i teraz jestem na drugim miejscu, też fajnie. No ale ja ani się nie wkurzam、hmm. na tego, kto wygrał, ani nie jestem.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 Lubiąc, ja tak, tak bym się tak. nie zgodził do końca, bo、nie? Polacy, mam wrażenie, y, patrzyliśmy czasami na to wszystko z daleka, to było i w Anglii, i w różnych innych krajach, ja w Irlandii i gdzieś, i mam wrażenie, że Polacy, jak komuś się ktoś uda, to potem jest zawiść.、No e, w podcastingu chyba raczej takiej taki zawi zawiści może nie ma, ale jako, jeśli, wam nie w ma. Się udało, jeśli Wam w k o n c e s s t a c j i e się udało, no to nie wiem, no to może będzie ktoś, kto Wam nogę podłoży, albo kabelę go d ł ą c z y i nie będzie internetu i nadawania. Nie da się, bo my bierzemy to pod uwagę i mamy wiele serwerów i dużo kabelków, że jak udamy jeden p o Będzie drugi. Nie, ale oczywiście,、hmm. że jest ta zawiść. No, nie o n widzisz tego, nie słyszysz, nie czujesz. No, co jakiś tak, czas tak, są takie tak, złośliwości tak. różne, że. No, to jest ta kategoria. Mieliśmy kategorię hejter roku. No, już nie będziemy mówić, kto tam z, z, z wy, zwyciężył, nie zwyciężył, ale pamiętam, że byłeś nominowany też do tego. Ja? Dlaczego no. Tak, ja? Tak. No właśnie nie wiem, dlatego ją skasowaliśmy,、hmm. bo stwierdziliśmy, że okej,、okay, możesz marudzić. m o g ę i wygrać nawet, ale. No, Dobra, mógłbyś i my... wygrać. Tomek zdecydował jednak, <laughs> że, że nie będziemy tego ten, więc hejterze roku I...、e, mówi, że ankiety nie są potrzebne, ale z drugiej strony powodują, że, że środowisko się jakoś tam na chwilę łączy i, i jest Jesteśmy jedną wielką szczęśliwą rodziną, chociaż przez chwilę, p r z e g ł a s z a n i u wyników. Nie wiem, czy jesteśmy, jesteśmy.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 Ale wiesz c o nie o to chodzi. no Właśnie to jest trochę paradoksalne, że z jednej strony to ja się zawsze tak trzymam, że robię swoje i jakoś nie czuję wielkiej potrzeby, żeby myśleć o społeczności. Ale z drugiej strony, no powiem, że moje projekty są we wszystkich tych projektach zawsze z a a n g a ż u j e bardzo dużo ludzi. No Kontestacja no tak, to jest. Ogóle... t ja e s p o ł e c z n o ś ć jakby swoją kontestacyjną społeczność. Znaczy, to nie jest moja, bo ona jest tak, obok mnie, a、no、nie、rozumiem. pode mną, więc to taka, ale ja lubię być częścią、no、gdzieś, tej społeczności. Gdzieś, gdzieś tam jesteś na liście płac i jest napisane Martin Lechowicz, założyciel. No bo p r z e p a s z a m ja ci powiem ważną rzecz. Ja uważam, że sam podcasting nie łączy ludzi na tyle, żeby powstała z tego społeczność. Dlatego ja się trzymam tak trochę z boku, bo patrz, kontestacja ma swoją jakąś tam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 No w r z a j n takie、mm -hmm. pomysły jak na przykład ten konkurs jest bardzo fajny, bo one tak na chwilę ludzi yy, razem do kupy zbierają, ale ja nie uważam, że da się trwale zrobić coś takiego jak społeczność podcasterów. Tak odważnie, od、no, p o、no, to、no, t e e t Myślę, że się... masz rację, no, ale, ale chciałbym wierzyć, że nie masz racji, że jednak jakieś, <głos> za jakiś czas coś zbudujemy nie to, że będziemy szczęśliwi, n i e ale, ale budujmy, się... ale popatrz, bądźmy realistami, pomyślmy, jak możemy się połączyć trochę inaczej, niż tylko, że mam mikrofon, tylko coś jeszcze、no, wiem. No tak, no. Podcast też. No tak, którzy... no my się w y d z i e l i l i ś m y osobiście i ten, yy, przytulałeś mnie i p a w i e d z i e l i ś inne、tak. rzeczy. Tak, tak, tak. Więc, Niech cmentarz więc, nas łączy, to jest tak, no, symboliczne. Tak. Połącz, połączy nas pewnie za jakieś 40-50 lat ponownie. <głos> Dobrze, Martinie. Tak, wróciliśmy, do odwykłów, ty, ty, ty, tak, wróciliśmy do tematyki odwyku. Tak, wróciliśmy do tematu odwyku. Do odwyku zresztą p r z e j d z i e m y za chwilę, bo będziemy mieć kategorię to jest to, tam gdzieś jesteś na liście. To cóż, Martinie, jakieś mądre słowa mądrego podcastera na 2013 r o k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 Powinienem、no、mieć, być honorowym zawsze, grywającym po znajomości. No dobrze, czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby potem. n o、no、ja lubię, przy, ja wolę tak. przybombać przy, przy potem w następnym roku. j e s t e m szarą eminencją、mm. siedzę w cieniu, tam w kącie niby. No, dokładnie. Niby tam trzecie w sensie miejsce, ale tak naprawdę wiadomo, kto tu rządzi.、Nie? Tak, chciałbym się spytać na sam koniec, jakieś nowe pomysły, nowe projekty na 2013, 2014, 2015. Już mówili, mówi, że nie pamiętasz, to było dwa tygodnie temu, ale może planujesz, c o będzie za dwa tygodnie. No, gryby.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 O, To bardzo fajna gra. Tak, na、no、ż c c m y ś l ę żeby zrobić jakąś piosenkę do tego, taką e k o l i c z n o ś c i o w ą Tak, po bo podcasting tak. To, to nie tylko jest Twoja jedyna branża utrzymywania się, także kosisz mnóstwo kasy na YouTubie i tam z... kocisz. Akurat ani grosza nie zarobiłem,、piosenki. ani grosza na YouTubie nie zarobiłem、hmm. nigdy. W ogóle mi zablokowali konto、no、to... AdSense dawno temu. Tak, tak, t o kiedyś mówiłeś, słuchałem ten podcast. Na temat Inie, tak, dziękuję Ci. c h c i a ł e m się spytać jeszcze, bo dostałem właśnie、e, z ten, dostałem właśnie.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 No、nie taki... wiem, czemu takie pytanie、ja、też nie posłuży. Ale, ale ja sobie tak myślę, żeby do Chile wyjechać, bo tam jest tanio,、hmm. święty spokój, państwo się tak mało wtrąca, ciepło. Ale są, są zje, zjemli t r a z jennie, czyli, czyli czasami za c z ę s i e z i e m i ę A mi to nie przeszkadza też.、Mhm. Tu by się w Polsce、no. p r z y d a ł a zjemli t r a z jennie, żeby wypił tych wszystkich polityków i innych tam. Będzie, będzie. Będzie. Dobrze, m a r t i n i e dziękuję Ci. Zadzwonimy jeszcze do ciebie za chwilę. Kategoria Jesz... to jest to, s a m k o g ś wygrałem? Jest, tak? Tam k t a jest odwyk, więc tam będziemy śledzić, co się. Ale, ale i na którym miejscu? Nie, nie mogę jeszcze a powiedzieć. A dlaczego nie możesz? No,、ja、nie Nara. Nie Nara. Mo Nara. No, Cenzura. No to dobra noc. Dobrażam się, idę s o b i Przeskoczymy teraz do kategorii to、M、jest to, gdzie. Opis t e j kategorii, kategorii bo taki, taki żeby, żeby, żeby wyróżnić coś, coś co Wam z a l a z ł o za skórę, mówię do słuchaczy teraz. Czyli, czyli tutaj jeszcze nie mówiłem dokładnie kto, gdzie, jak i w ogóle. Ale na dziesiątym miejscu. To jest kategoria pierwsza, czyli to jest、no、na dziesiątym miejscu j e subiektywny t s podcast sportowy, który ja bardzo lubię, ze względu na to, że jestem taki trochę sportowo zakręcony. A na dziewiątym miejscu podcast, więc znowu wy. No i z,、mm -hmm. tym razem nie udało się wejść wyżej, bo powyżej to、no、na ósmym miejscu jest Forum Gatka, to pewnie też jakaś growa. Forum g a t k a tak. Na grom, siódmym tak. miejscu jest Fantasmagieria. Na szóstym miejscu jest m a g g a t k a I naprawdę muszę Wam powiedzieć, że różnice punktowe są minimalne pomiędzy dziewiątym a, a szóstym miejscem. Naprawdę jest to jakichś niecałego. Niecałe,、mm... 100 punktów, więc tutaj, tutaj mogliście być równie、mhm. dobrze na szóstym miejscu. Więc tutaj też Wam gratuluję. Na razie tylko Wam y, tyle, drodzy złacze, powiem. Zaraz postaramy się, jak już powiedziałem, dodzwonić do, do Michała z Masy Kultury, który gdzieś też tutaj jest w czubie, więc nie będziemy więcej mówić. W każdym razie, w każdym razie podwójne takie wyróżnienie, czyli świeża g r o k u trzecie miejsce, no i wyróżnienie takie za całokształt z zeszłym roku, czyli y, dziewiąte miejsce, czy trzecie miejsce, to w sumie nieważne, w a że n że ktoś Was zauważył, Ważne, że ktoś was gdzieś wyróżnił. Myślę, że to, jak już wspomniałem, w naszym yy, niekomercyjnym świecie podcastowym jest ważne, że, że, żeby się gdzieś tam wybić po prostu być. No, już że sam finał、pomóc. jest dla nas wielkim sukcesem, właśnie w tej kategorii, to jest to, więc nie spodziewaliśmy się w ogóle. Pamiętam, pamiętam c z y e ś t a e tam... świeża kroku, no to jak mówię, jak, jak, jak się nie mogę, no bo to jednak jest wiadomo, tych nowych podcastów jest trochę mniej. A tutaj już można było powiedzieć, że jest pełna konkurencja i.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 Zagłosował na Was, bo tych podcastów, jak widzicie, gro w y c h Forum Gatka, Fantasma g i e r i a m a g d a t k a akurat jest o, o komputerach moich,、mm -hmm. czyli Macintoshowych, ale, ale widzicie, że tego jest troszeczkę, więc w takim niszowym temacie, który, który, który, którym są właśnie gry, ktoś Was zauważył, naprawdę.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 Tak jak p o w i a d a ł się p i c h ą t na temat Epy, no to może być jakby chęć udziału w Epie. Chyba jest tak różnie z tymi, ludzie do tego różnie podchodzą. W każdym razie, no, nam w kategorii personality udało się zająć drugie miejsce zaraz za podcastem bez nazwy, więc zgarniając maksymalną liczbę punktów 125, jeżeli chodzi o głosowanie internetowe, więc to, to w jakiś sposób też obrazuje, że.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 Zgrupowane w, w jedną, w jakąś tam ogromną sieć albo serwis. Więc, więc czasami mówię, że w, w jedności siła, ale czasami wiadomo, jak z tym naszym podcastingiem jest, jesteście do, od dość niedawna, to możecie tam nie wszystko, nie wszystko wiedzieć, co, co w sumie jest na plus, ale no, niestety o n czasami nie, nie udaje nam się zgadać, nie udaje nam się wszystkiego połączyć, tak jakbyśmy chcieli. I, I czasami, jeśli chodzi właśnie o takie nagrody, różne inne y, społecznościowe rzeczy, czasami przegrywamy z takimi ludźmi, którzy, którzy albo organizacjami, z serwisami, które. które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 k t ó r s k o w e pytania, czyli jaka jest Twoja płeć, głosujący człowieku, i jakim jesteś w i e k u Z racji, Wnioskuję z racji Waszych głosów: jesteście mężczyznami, czyli 90%,、no、90 głosujących to byli mężczyźni, tylko 10% to kobiety. I wnioskując Waszych głosów po raz kolejny, mam wrażenie, że jesteście młodymi ludźmi, czyli mieliśmy tutaj 7 pozycji, czyli pierwsza pozycja było 17 lat i mniej, tutaj tylko 5% głosujących.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 No, i potem było 35-44, czyli 15%. I od 45 do 65% tutaj w zasadzie były ledwo 2%. Więc widzicie, że ludzie powyżej 45 lat w zasadzie podcastem się już nie zajmują. Największa grupa to、Dokładnie. jest właśnie 25-34. Więc ja bym tak wam dał 22-24 lata, więc byście się gdzieś zmieścili właśnie w te, w te granice. No, ja już, ja już jestem po 30 a, trochę, tak że j、ja、i e u ż a t w Jestem w c o w i e k u młody. Więc ten. Radio o s z u k u j e radio to teatr wyobraźni. Mikrofon przekłamuje, a, dokładnie. Tak, tak, ja też mam nastawiony tak, żebym miał około trzydziestki, a nie po c z t e r d z i e s t i żeby dziewczyny p i s z w a ł y tak, to już trzeba być doświadczony podcasterem, to już wiadomo, jak ustawić tak, tak, mikrofon, tak, tak, żeby. Tak, tak. Dziewczyny potem piszą listy, że chciałyby się spotkać, a potem na spotkaniu jest rozczarowanie.、Nie?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 W każdym razie、Dobra. po programie wyślemy specjalne listy, numery kont i rachunki oraz takie banerki, żebyście mogli sobie na stronę gdzieś t a m ładnie wlepić wszystko. Więc jeszcze raz pozdrawiam g d y n i ę Warszawę oraz inne miasta, z których wasi drodzy prowadzący są. Zatem dziękuję i cóż, lecimy dalej. Dziękuję. Lecimy Dziękujemy dalej również. Będziemy dzwonić do następnych, a przed chwilą rozmawialiśmy z, z połową podcastu, czyli. Świeżak roku numer 3, czyli bardzo miły, bardzo miły kwartecik. Jak już wspomniałem, tylko w połowie, czyli Dawid, Baron i Robert Fijakowski. To wszystko i przerwa na reklamę. Lecimy, muszę w y p i ć jakąś c e r w a t k ę i to tyle. Do usłyszenia. Mega p o l i t e c h n bez presji, o podcastingu, o podcasterach oraz zapraszamy do reklamy. Jest ich tylko dwóch. Za dnia prowadzą zwyczajne życie. Jednak co jakiś czas przy mikrofonie przeistaczają się womrońców dobrego kina. Nieważne w jakim zakątku świata ukryło się bez talencie. Dopadną je. Ich imię to. Celluloid. 36. Celluloid. Witam Was o Ksza? Które? Celuloid nawijamy na filmy. Dzisiaj będziemy mieli specjalną niespodziankę. Tu, Gosia z podcastu z Niemiec, zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla Orłów.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 Pozwalają popularyzować te podcasty.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 Tych lajków, tych wejść, tych o d s ł o n i tak dalej, że właśnie na przykład, na że bardzo mało dużych mediów między sobą linkuje treści, pokazuje jakieś artykuły w innych, w innych miejscach. To raczej robią b l o g e d z y to raczej robią właśnie vlogerzy, podcasterzy, i tak dalej. Chociaż oni też czasem się zamykają w swoich małych, małych mekach.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 No, ja sprostuję tylko to, co powiedzieliście. Ankieta nie jest moja, to ankieta w zasadzie jest Tomka, który, który to przejął po mnie, bo ja, że tak powiem, dawno, dawno temu s p r z ę k i e m s z c z e p a n i ó k i e m zacząłem. Potrawiam go tutaj bardzo.、E, odwiedzał mnie zresztą w moim zakładzie zamkniętym, gdzie byłem. I dziękuję mu za żel do nadgarstków. Chciałem powiedzieć, nasz serwis, czyli Republic Podcast i sobie tak właśnie w y m y ś l i ś m y że wciągniemy w to Tomka, który, który, który robił od paru lat ankiety, i myślę, że to też taki, może tego tu nie ma w ankiecie, ale, ale byśmy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 Cóż, chłopaki, dziękuję Wam, bo trochę zdominujecie nam tą dzisiejszą audycję. Zdominuję... To, bardzo, to zdo, dobrze, że tak. Zdominować powinien agent o to m a Michał, Michał, strategia taka jak wtedy w filmie przejmujemy. Witamy w Masie Kultury, audycji, w której zajmujemy się kulturą m a s o w e w i s i l e rażenia. Dzisiaj rozdamy nagrody podcastowe. Tak, tak, tak. To już, to już od dzisiaj możecie mówić. To Cześć Filip, dzisiaj... już dzwonimy dalej. Tak. Od dzisiaj możecie, od, od dzisiaj możecie mówić, że jesteście najlepszym świerzlakiem roku. Ja wyślę nagrody pocztą, ładne i k o n k i na Waszą Stronę, zobaczę, jakie t a macie m wymiary, ładny banerek i będziecie mogli się chwalić, że. Przyjmiemy, że... jeszcze, jeszcze waszego banerka nigdzie nie mamy, także musimy też gdzieś wkleić, tak? To、a、się zrobi, t r o s z y s t k o się zrobi. Tylko podam wam numer konta i ten, i jak przelejecie już pieniążki, to wszystko wam tam ładnie ten w y ś l a m y A to jeszcze ciebie spytam, jak jeszcze już tak dominują e podcast, jaki się nas, nasz rebranding strony podoba? Bardzo czysty, ładny, sympatyczny. Ja w ogóle jestem taki troszeczkę bardzo, bardzo, jakby to można powiedzieć,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 Poniekąd on, on narysował t ą b o m b ę Mu te zawdzięczamy nowe tło. A dlaczego bomba、Zresztą、właśnie? Dlaczego, taka, dlaczego taki ten, jak to się nazywa, ta bomba to l e c i a n a Hidroshima, Little Boy? A druga była, nie pamiętam jak to jest.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 n do reklamy. Nie, tego to ja nie przeczytam, tego na koniec, coś tam. To jest nie do przeczytania. To trzeba być Ireną Kwiatkowską, to tragedia jest w ogóle. Halo, halo! Jeszcze raz czekaj. Halo, halo! halo, halo. halo tutaj, tutaj ptasie radio w brzozowym gaju. Nadajemy no, audycję w p r a w i e Z g o r a j u proszę, niech każdy nastawi aparat, bo s f r u n ę ł y się ptaszki dla, dla odbycia, odbycia narad. Na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 お休みの前に。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 To piąte miejsce. Czwarte miejsce małe f i l m i d ł o Trzecie miejsce n a d g r y z i e n i Tutaj próbowałem się połączyć z dwojkiem. Pietrusiewiczem, ale coś nam nie wyszło. No i na drugim miejscu, na drugim miejscu, szczęść Boże, łączymy się. m ł o d e parze. Młodej parze, tak. Już słyszeliście, do kogo się połączyliśmy. Już się połączyłeś. Wszechmogący, wielki e, e, homilię będzie dzisiaj wygłaszał Martin, czyli drugie miejsce, odwyk. Drugie miejsce, odwyk. Najlepszy prawie projekt 2012 roku. Szczęść Boże, Martinie, witam bardzo, Cię serdecznie. Się, Niech Ci Ziemia lekką będzie, czyli.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 Przez gredy, albo jakieś. No, to w przyszłym roku będziemy pracować nad tym. Tak, Zrobimy jakieś super, super zrób pytania. Tak, nie taką kartę r o b i m Dziady podcastowe. O, o dobra,、Dziady. albo naj, najwięks, naj, największe staruchy, na przykład, albo takie tam różne. No, no, emerytura podcastowa. O, b Emery r emeryci, emeryci, emeryci na przykład. Emeryci dekady, bo to już będzie 10 <laughs> lat za rok prawie polskiego podcastingu. <laughs> więc ten. Że, więc, więc, barata, emeryci dekady. Pozwól, że pociągnąć i historię. Tak, i ja oddaję Ci głos. I ja hi ciągnę, hi ciągnąc historię, przypomnę, że masa krytyczna była dla Jajec głównie, właśnie jedynie. Tam nic nie było sensownego oprócz tego, ale było to fajne, bo to o to chodziło, żeby się pośmiać, nagadać poligon doświadczalny mikrofonowy. A potem sobie myślę, żeby fajnie było zrobić coś poważniejszego. Nie, poważniejsze to jest głupie określenie. Coś co spożytecznego bardziej dla ludzi. I, dla ludzi. I myślę, sobie, czy co ja mogę zrobić. c w o j a mogę powiedzieć, żeby pożytek był. I wymyśliłem, hej, wiem coś na przykład o Biblii, bo s e ją czytam, o d t a m 10 lat już i tak s e myślę: ekspertem to ja nie jestem, ani teologiem, ani żadnym takim.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 Ale nikt nie ma bladego pojęcia, czym się różnią b a p t y ś c i od świadków Jehowy, jakbyś miał powiedzieć. Wiesz czy nie? Wiem, na przykład Jehowi nie dają krwi, na przykład nie pozwalają no, sobie przetaczać、wiesz. krwi.、No. Ale w co、e... wierzą, by było trudniej już pewnie. No, może troszeczkę. No, musiałbym w o g r z e b a ć w moim są... rozumku małym i pewnie bym coś wykonceptował. No to, to wiesz, o to mi chodzi, że ludzie małą、hmm. mają wiedzę i tak sobie wymyśliłem, podkaz edukacyjny.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 Mm -hmm. Bo ja nie lubię, jak jest n u d n o To może d l a o Dobrze, Martinie. To... Zatem, zatem skończę Twój monolog p r z e d ł u g a w y Drugie miejsce w projekcie roku. Odwyk. Pierwsze miejsce. To zrobimy małą przerwę i za chwilę zadzwonimy do człowieka, który zajął pierwsze miejsce. Dziękuję Ci, Martinie. I Ach, Znowu nie wiem. Żeby Ziemia lekką była i życzę Ci ponownych sukcesów w przyszłym roku. Fajnie. Cześć. I dzięki za głosowanie wszystkim, co za głosowali. お <crying. S 2> czym jest masa krytyczna? O jajach。Jądra z gumy, jądra z gumy. Idealnie、mm. leżą w dłoń. Na przykład wycięte dłużnikom przez Zeus. Najlepsze na stres jest ściskanie swoich jądrów. <laughs> <BLANK ichen> <laughs> Takich jajach u mnie nie ma nigdzie. Podcast Masa Krytyczna. <precision> www. Masa krytyczna. <part>、um>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 I to zazwyczaj jest to komentarz krytyczny, który mówi o tym, że pomyliłem jakąś liczbę z cyfrą, czy anodinę z katodiną, czy coś takiego. t o w i e r z jak to jest. w i e r z jak to jest, bo ja mam tak samo, ja mam dokładnie tak samo. Ale ktoś mi wytłumaczył kiedyś w moim podcastie Nie Tylko dla o r ó w że te podcasty są tak dobre, tak fantastyczne, tak unikalne, tak, tak się、o、miło, że, że po prostu brak słów, że brak słów. I ja bym to w ten sposób wytłumaczył, Tonku.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 Jak już 10 odcinków zrobisz, no to chyba możesz startować jako świeża kroku. Tak, będziemy myśleć o ankiecie w przyszłym roku. Będą duże zmiany, bo teraz ludzie troszeczkę marudzili. No ale zawsze tak jest z tymi ankietami. Ja właśnie pytałem, pytałem wcześniej chłopaków, właśnie co z tą ankietą, i niektórzy mówią, że to jest niepotrzebna rzecz, że to. Pichąd nawet mówił, że to jest. Niefajna rzecz, że wysnuł, wysnuł teorię, że trzeba się pytać ludzi, czy, sobie, czy się zgadzają, żeby byli uwzględniani w ankiecie, więc, więc są różne, czasami drastyczne zdania. Ale b miałeś tutaj... taką sytuację, że, że ktoś, podcaster jakiś rzeczywiście napisał ci maila, że proszę mnie w y k r e ś l i ć z tej anteny w ogóle, z tej, z tej listy i tak dalej? Tak, nie. Znaczy, Mówiąc szczerze, ja nie jestem odpowiedzialny za ankietę technicznie, tylko Tomek,、e, tu、hmm. trzeba by to、hmm. e, e, pytanie skierować do Tomka.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 Przy jedzeniu. Podcast a n u ż Widelec. Kończymy już powoli nasz program. Troszkę nam się przedłużyło. Chcieliśmy, to wszystko jak zwykle, w m e g a f o n i e zrobić 20 minut, ale się nie udało.、No、zresztą wiadomo, 20 minut to, to z Pawłem prawie rozmawiamy. Kończymy naszą ankietę i podsumujemy z naszym ekspertem, czyli Pawłem Prokopowiczem, znanym jako pierwszy, pierwszy rzeźnik polskiego podcastingu, czyli podcast a n u s z Widelet. p a w e ł Prokopowicz z tamtej strony. Witamy ponownie. Halo, halo, halo. No, i、mm, podsumujemy to wszystko. Paweł, mamy cztery kategorie. Polecimy od samego początku. Nicam, I to、nicam. jest to, czyli, co tutaj mamy w pierwszej t r ó j e c z c e Jeszcze raz w szybko.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 Wszystkich, którzy tak, zdobyli tak, czyli, czyli jeszcze raz. miejsca na podium w tym roku. Tak, tak, jeszcze raz agent Tomasz. Zatem teraz kategoria druga, czyli Szapo Ba. Jeszcze raz to podsumujmy. To był, Tomek powiedział tak, że to miała być, miał być kategoria preferująca, opisująca dane o d c i n k A, bo、no、to jest takie to niejasne, tak. właśnie troszeczkę. okej.、Okay. Troszeczkę, no właśnie. Ta, ta ankieta taka nie rasta w tym roku, czego do końca wiadomo. Zatem tutaj wszystko zgarnął agent Tomasz. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Tutaj nie będziemy się więcej skupiać, ale skupimy się、czyli、na kategoria d r Poszczególne odcinki tego podcastu. Tak, tego. tak. To、mhm. po prostu. Pierwsze trzy miejsca.、Wow. Ja myślę, że takaś klika się zebrała i po prostu、um, no cóż, agent Tomasz poprosił wszystkich, którzy słuchają, żeby głosowali. No i tak się zebrało. Się, zaraz w a m powiem dokładnie, ile, ile punktów zebrało się na pierwszą pozycję, czyli opodatkować niezadowolonych. To było 1134 głosy, czyli dość dużo.、Mm -hmm. dość dużo. Dobrze, Pawle, to naprawdę sporo. Tak, Paweł, przechodzimy do trzeciej kategorii. Jeszcze raz to podsumujmy. Wzorowy podcaster. Tutaj mamy ludzi, którzy, którzy coś zrobili dla polskiego podcastingu, albo i nie. Właśnie. Chciałbym Cię spytać, kim dla Ciebie jest wzorowy podcaster? Dla mnie wzorowy co, podcaster co, co to, to przede wszystkim osoba, która nadaje regularnie, wie o czym mówi, szanuje słuchacza.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 Wszyscy chcą jej słuchać. Czy taka osoba jest w pierwszej trójce, Padle, według c i e b、hmm. i e Podkusimy się na osobiste wycieczki. Wiesz, co? No właśnie, może, może my inaczej patrzymy na tą k agendę. Agendę a p i e r y i drugi p u t Mamy tak, mamy regularność, mamy jakoś niewątpliwie, no i mamy kontestację. No tutaj jest to siła tego radia na pewno. Zobacz, ilu, ilu musi być słuchaczy, jeżeli oni wybierają te podcasty jako najlepsze, tych podcasterów jako wzorowych. Być może, że inne p o d c a s t y stoją trochę z boku i jakby nie są w tym głównym nurcie. Czyli w c i e Może to daje、Czyli、do myślenia. Z tego, jak rozmawialiśmy wcześniej, warto być w p u p i e nawet czasem jak śmierdzi, bo wtedy ludzie słuchają, głosują, a na takie projekty, powiedzmy szczerze, jak na p k ł a d Twój, mój Maciej s k w a r a albo Sierra Papa, albo różne inne, które są bardzo ciekawe, ale są takimi projektami dość mocno osobistymi. W niszy. To nie do końca właśnie takie osobiste i troszeczkę z boku. To nie do końca ludzie to zauważają.、Mhm. Czy tak? Tylko widzisz.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 Czyli co, Pawle,、ja、za, rok... Wyłącznie... za rok. W ankiecie、no, co... 2018 Ty... banujemy całą kontestację, i wszystko, co jest stamtąd, tak? I wtedy w y g r y w a m y my、co? wszystko. Nie wiem, co będzie za rok. Nie wiem, kto będzie robił ankietę za rok, i nie wiem, czy. Może, może, może pytania jakoś były też inaczej skonstruowane, może po prostu ta ankieta się tak ułożyła z jakichś względów, ale.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 Mamy w tej chwili zaproszenie i spodziewam się, że skorzystamy z niego.、Tak. Być może że to będzie jakiś nasz sukces, być może nie. Być Komercyjny. Może nie. nie wiem, generalnie nie warto stać z boku, chyba, wydaje mi się. j a k chcesz coś robić na poważnie. Jeżeli poważnie traktujesz słuchacza, to też musisz wyjść im mu naprzeciw.、I、może też, właśnie, to jest dobra taka konkluzja na prawie sam koniec, bo została nam jeszcze czwarta kategoria, czyli jeszcze raz wracamy do świeża karoku, czyli tutaj mamy pierwsze miejsce Masa Kultury, drugie miejsce Firma na Migracji、mhm. i trzecie miejsce Podcast. To są podcasty takie troszeczkę, można by powiedzieć, ja bym je nazwał t r o s z k ę z ubocza, które, które właśnie pojawiły się dopiero w tym roku, ale jak widać, całkiem, całkiem nieźle sobie r a z e m co myśli w p a w l e s ł u c h a c z którego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 Bardzo się cieszę, że powstają nowe projekty, że niektóre są zaskakująco dobre. w i e l u osób i e chwali, bo z kilku, z kilku ust słyszałem o tym, że Masa Kultury to świetny podcast i mogę to z całą pewnością potwierdzić. Tak, ja ostatnio słuchałem, ostatnio słuchałem z Tomkiem Bagińskim、tak. podcastu, jak rozmawiali, więc bardzo, bardzo też fajnie i ciekawiej. Robiłem jakieś wiosenne porządki jeszcze zanim zostałem zamknięty w pewnym zakładzie zamkniętym i bardzo, bardzo ciekawy odcinek, więc, więc też polecam. A n i wiesz?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 We, jednak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 Zawsze można spokojnie w nich rozwiązać. I tego pilnujemy. Dobrze, Pawle, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. Dziękuję Ci za te dwa spotkania, dwa, dwie nasze rozmowy. Bardzo cieszę się, że miałeś czas spotkać się z nami, z konkurencyjnym. Nie, nie ma serbisem, konkurencji. Bo mamy dwa, nie ma konkurencji. No taka zdrowa konkurencja. Pozdrawiam wszystkich. Polecamy, polecamy, polecamy Twoją ciekawą stronę, polecamy także naszą jasną stronę <śmiech> mocy. Cóż, koledzy polskich podcastów zasypujcie wszelkie t y p u bariery, granice i, i, i cóż, konkluzja. Róbcie dobre p o d Podcasty, róbcie dobre podcasty i być może w przyszłym roku, w przyszłym roku ktoś z Was, słuchaczy, zajmie pierwsze, może drugie, może trzecie miejsce, ale zostanie zauważony, doceniony. Słuchajcie podcastów, popularyzujcie podcasting wśród znajomych, udostępniajcie na Facebookach, na Twitterach, na sieciach społecznościowych, czy po prostu rozmawiajcie w autobusie, czy.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 Dobrze wiemy, że to nie są podcasty takie stricte podcasty, tylko po prostu wycinki z audycji, ale no cóż. Okej,、okay, ale nazwa p o d c a s t o powtarza się、tak? i coraz częściej、tak. jest słyszana i w internecie, i w stacjach radiowych, także wpisze... być, może, być może. Tak, jak wpiszecie w w y s z u k i ł w a r k ę、no. jakąkolwiek słowo podcast, a n u z Widelec, to na pewno wyjdą z owe zdjęcia Twoje i Jacka razem w kuchni, więc. Polecamy. Naprawdę? Tak, Nie tak, widziałem. Tak, tak. Dobrze, Pawle,、okay, dziękuję Ci dziękuję. za spotkanie. p o Zrobimy p r z e d e n a reklamę i wracamy do Was. Zapraszamy do reklamy.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 No、wiecie, jak to macie j ostatnio przy Kutafoniku kut,、e, mówił, że taki uśmieszek z tyłu, więc naprawdę przepraszam, przepraszam.、E, no i cóż,、e, obiecałem Wam moją ankietę na sam koniec i, i tak będzie, czyli świeża kroku zdecydowanie dla mnie jest inny koncept. Podcaster roku、hmm, to jest ciężka sprawa, bo, bo powiedziałbym, że. Andrzej na przykład, famielet jest, jest miły, fajny. To znaczy, Bardzo ciężko powiedzieć. t o w zasadzie to, nie podkaster roku, tylko wzór podcastera, wzór,、e, wzorowy podcaster. Dla mnie to jest człowiek, który musi coś robić dla ogółu,、to、musi animować towarzystwo, środowisko. Musi coś robić takiego, że, że jest rozpoznawywalny, że, że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 właśnie Danżaje f e m i e l s a który właśnie robi duże rzeczy. Ma dzieciorów mnóstwo, ma śniegu mnóstwo, święta wielkanocne na karku i gdzieś tam te p o d k a s t o f o n y kręci, gdzieś to wszystko robi. Słyszeliśmy Roberta. Robert się uczy, ma to trochę w pompie.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 ale za taki całokształt, za zeszły rok właśnie przyznałbym sobie też jakieś tam małe wyróżnienie albo coś, coś takiego, więc Paweł w a r m a n Adam Trendowski, Paweł też, Paweł dostał w świeżaku, ale, ale Paweł też mocno pracował, ciężko pracował i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 Ponagrywać ze mną troszeczkę. Nie wszyscy mnie znali, nie wszyscy, nie powiem, ż e m y m j e lubili, ale absolutnie nie było żadnych problemów z, z nagrywaniem.、E, dzień dobry, dzień dobry, jestem Filip, jestem Tomek, jestem, jestem Rafał i bez problemu wszyscy się zgodzili na nagrywanie.、E, jednego, jednego żałuję, że do Wojtka p i e t r u s i e w i c z a z nagryzionych się nie udało d o d w o n i ć ja jakoś nie wiem. A też chciałem właśnie z chłopakami pogadać. No i cóż, wyszło jak wyszło. Nie wiem, czy będzie za rok. Będziemy się starać. Myślę, że warto zrobić taką mega ekstremalnie długą audycję raz na rok, może czasem raz na dwa lata. Ściągnąć to towarzystwo razem i pogadać, pogadać, popieprzyć o głupotach. Trzy godziny, cztery godziny, może więcej. Przed chwilą rozmawiałem z Dawidem Maronem z podcastu. Pytałem się, czy już coś, czy już c o ś czy już coś już słuchał z tego, co mu tam wysłałem. Mówił: Nie, nie, nie, nie. Czekam, aż będzie oficjalne wszystko, jak będzie jeden wielki, długi odcinek. Bo tak jest, że wszystko jest podzielone na k a t e g o r i e m o ż e c i e sobie ściągnąć jeden odcinek, Jak wam się podoba, a możecie sobie ściągnąć jednego wielkiego mutanta yy, na s w o j e graj podacz i różne inne grajotka, więc, więc tak to bywa. Yy, tracę już głos, yy, ale nie tracę zapału do podcastingu.、I、tylko dla Sikorek wraca. Nie wiem kiedy. Na razie, yy, na razie nie, nie myślę o tym. Chcemy troszeczkę z Rafałem tutaj megafon w.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 Nie, wcale nie jestem taki ładny. Na r a c h Dialogi niedobre bardzo niedobre dialogi. Król Julek niedowiary.